Witam, Fantasmagieria, podcast o grach komputerowych, konsolowych, ale i nie tylko. Ocinek 651 i ja nazywam się Damian Peluchaka-Dachman i ze mną są Łukasz Drost, AK Simplex M² Podcast. Okay. Nie ma go. Jestem wyciszony, ale już się odciszyłem, wiecie, klasyk. Dziękuję. Witam serdecznie wszystkich. Dziękuję Witam, za, za zaproszenie. Ja doceniam, ja doceniam że jak są podcasty 40-osobowe, to każdy korzysta z miuta, ale tutaj spokojnie, no nie. nie Chyba, ja że masz jakieś Hałasów. Nie, bo po prostu zawsze coś się może wydarzyć. Nie staram się wyciszać. Mm -hmm. no. To jest taki dobry zwyczaj. Mm. Rafał e, Szychowski, AK stary gracz? Stary gracz podcast. Witaj Rafale. Witaj, witaj Łukaszu. Cześć Damian, cześć Łukasz. Cześć widzowie słuchacze. No panowie, y, rzekło się już nie raz, chyba, że to jest w ogóle jakiś taki strasznie urodzajny wrzesień, więc ja tutaj nic nowego nie powiem. Ale... u rodzaju. Y... Tak, tak, ale ja sobie nie usiadomię. Klęska urodzaju. <laughs> to można by cyklicznie zrobić. to widać, że te klęski to już tak yy, niemal biblijnie. Ale yy, no mm. i ja nawet nie zdawałem sobie sprawy, że już dzisiaj, bo to właściwie dzisiaj jest przedpremiera taka, jeśli ktoś miał Deluxe Edition na, przykład na Steamie, mm -hmm. to Sankt już Heel? ludzie grają w Silent Hill F. F A ja kupiłem yy, dzisiaj jak mgła. Czy to ja mogę od jeszcze, razu proszę? zrobić fact checking? Nie, mówię, że Silent Hill as fuck, bo tak tłumaczą też. <grym> Silent ja, Hill fact. Czy, czy ja mogę od razu zrobić fact checking, bo już tutaj się fake newsy pojawiły. Jakie? Yy, Ze o Nie, jeśli chodzi o Silent Hilla, bo jakiś tam słuchajcie, yy, hiszpański, czy nie wiem, czy tam argentyński youtuber El, A, El Analista del Bis napisał, stwierdził, stwierdził, stwierdził że tak, stwierdził, że. Yy, Silent Hill działa w, na PS5 bazowym w rozdzielczości dynamicznej od 360p do 720p, co jest no po prostu bzdurą kompletną, no bo właśnie. 360p, to jest, słuchajcie, to, to jest rozdzielczość 640 x 360, mhm. to jest niższa rozdzielczość niż PS2, nie? <grym> <grym> więc jakby, ja policzyłem w ogóle to matematycznie, żeby abskalować rozdzielczość 640 na 360 do 1440p, nawet nie 4K, tylko 1440p, to trzeba, y, trzeba jakby zrekonstruować, stworzyć z, ni z niczego prawie 95% pikseli. Rozumiecie, w, ta w, ta w takim obrazie, mhm. abskalowanym do 60p do 1040p, tylko 6% pikseli jest, jest jakby jest oryginalnych z, z tego obrazu bazowego, a 94% jest po prostu wygenerowanych. To jest że, niemożliwe. Że się że to tak, że, że tak, tego, tak profesjonalnie, no tak, nie, no. to jest jak ten y, YouTube chyba... Sajfajn, tak, Sajfun, yy, zrobił taki chyba trz, jakąś trylogię yy, o, o płaskiej ziemi i tam dementował przez te wszystkie, wszystkie te, te, te stwierdzenia, no nie, więc to jest a można po prostu wsiąść w samolot, nie wiem, albo nie wiem, kupić globus, albo coś. Kupić globus. Ale wiesz, to Syndex ma z jednym rację, bo na pewno jest problem z Silent Hillem na PS5 Pro, jak zwykle, jak zwykle jak konami grę wydaje, no bo dzisiaj przy okazji chyba o że Delta pogadamy chwilę, to tam też jest problem, więc coś tym jest. Tak w ogóle o B for optymalizacja będzie też tak. PSSR, wiecie, czyli PSSR, jak ja to nazywam? Pisar. pisar. Ale w ogóle, tak, ale y, y, ja, ja po prostu sobie nie zdawałem sprawy, że to jest, bo to już kończy się wrzesień, myślałem, że nic nowego nie będzie, wiecie, że, że może odetchnę, może będę mógł nie. się zająć tymi innymi rzeczami, może sięgnę po jakiś serial i obejrzę, no bo teraz tyle, tyle ciekawych rzeczy się pojawiło ja wam opowiem dzisiaj. i nie ja też. kolejna długa gra, Jaka? Ja oczywiście Fanku, no sięgnę po, po tego Silent Hill'a, ale dopiero gdzieś pewnie w, w październiku. Może to będzie taka dobra gra na Halloween. W październiku to ale będzie nie, gra, czy... wiesz co, w Ghost of JT. Nie wiem, nie wiem, wiesz, to, takie rzeczy się teraz w ogóle dzieją, jeśli chodzi o to. Ale nie, yy, tak, yy, tak szczerze to, to jest gra, yy, yy, jest na pewno październiku, w październiku na pewno Black Ops. 7. a to tak. jest chwila. no. Ale ja chcę, chcę, w ogóle ja jest, my też tak tizujemy, co będziemy dzisiaj o czym będziemy rozmawiać, na przykład zakon olbrzymów. Bardzo jestem zadowolony o, ja jeszcze nie z, z, nie grałem, z tego dodatku. Bo to jest dodatek taki, który możesz przejść właściwie w parę godzin, kilka godzin, nie wiem, zależy jak szybko rozwiązujesz zagadkę. Ale słyszałem, że jest nudny, bo mój partner podcastowy narzekał. Jeszcze, jeszcze, ja z Tomkiem porozmawiam w takim razie, jeśli on tak uważa, ale generalnie jest, jest no to będziemy rozmawiać. To, nie bo Tak sobie Jasne. pomyślałem, że tak na rozgrzewkę no, możemy no. po prostu sobie tak pogadać o tym, co się, co się wydarzyło, co się nie wydarzyło. Tak, bo by the way, wiesz co, nagrywamy dzień przed State of Play, jak się okazuje, bo Sony musi z dnia na dzień zapowiedzieć coś, nie może wcześniej, nie? Więc przed chwilą dosłownie się pojawi informacje, że 24, jak pewnie słuchacze będą słuchać, będziemy po, ale ma się pokazać sporo gier z ich stajni, nie? no bo Saros ma być przede wszystkim pokazywany i inne rzeczy od Playstation Studios mm -hmm. i ich partnerów. Ciekawe. No. Może Shadow Drop'a zrobią tej nowej Obstawiamy gry? Zapytamy coś, nie? <śmiech> nie, może ta Pragmata będzie premiera, Nie, prosić. Ale nie, jak się nazywa ta gra, kodzimy, zapowiedziana? Pizzynty ten drugi? Tak, od? tak, tak. Wiecie, że ja się w ogóle dowiedziałem. Nie ja się dowiedziałem w ogóle, że jest jakiś pokaz ko dzień dzień po pokazie kodzimy. To prawda. Jak w ogóle jak on był on w ogóle jak no zapowiadany? Dzisiaj dzisiaj, dzisiaj nie sami obrodziło, pokazali od trailer wyszedł ta Audi. Tak, Audi, przepraszam, ten trailer horror, który hmm. wygląda jak trochę taki spadkobielca duchowy tego, Silent Hills, czyli tego PT, prawda? I tam u Dokierga, jeszcze jakaś laska, ktoś tam jeszcze i to fajnie wygląda, ale fizyn się fajnie zapowiada, czyli ten taktun, tak, jak to było taktyka Espionage Game, e, powrót do korzeni, no. no ja widziałem tylko yy, no, tą sylwetkę taką jakby w płaszczu z, z karabinem dłoni i nie, nie no, bardzo... Nie bardzo tak. Aha, to tyle. Tyle. Ale gdzie są te pieniądze, którymi Phil Spencer rzucił w Kodzimę? Gdzie, gdzie, gdzie w to jest darku. po prostu? Może to OD będzie taką grom na, na ten? Ale ja widzisz, się boję, że to będzie znaczy, doświadczenie, ja ogóle... wiesz, takie. Mm -hmm. Ale że w sensie, yy, że to będzie był opisim taki jak, jak P.T. będzie coś w tym stylu, nie wiem na ile, ale obawiam się, że to nie będzie jakaś długa gra. Bo to trochę tak wygląda, taki, wiesz, horror film. Ale pomyśl. PT, to jest gra o chodzenie w kółko mm -hmm. korytarzami. Dzisiaj modne. I to jest coś takiego, co jak sobie. Ja w ogóle y, jestem y, y, szczęśliwym posiadaczem konsoli, która, która ma tę grę na, zainstalowaną, mm -hmm. ale no, ja bym tej konsoli nie sprzedał, dlatego że tam jest coś na moim koncie. To nie jest tak, że. Znaczy, ja nie mm. wiem, czy to pewnie. A no nie y, możesz pobrać już, chyba, jeszcze raz. Nie da się. Bo ja znaczy, też nie mam na koncie i tego nie aha, mam ale chyba jest tak, że jeśli to jest zainstalowane i to było pobrane na tej konsoli, tak. to ktoś nawet się z innym kątem może zalogować i grać, tak? Więc to chyba tak. No, ale jest. jak skasujesz to już nigdy więcej nie zainstalujesz. Tak? Ale i tutaj na pewno Łukasz potwierdzi. Hmm że już ta gra została odtworzona przez, przez moderów, czy coś takiego, że można, w chyba wielu W wariantach, tak. nawet w i w ogóle, ale wiesz, ja nie no. wiem, na, na ile to jest wierne, nie? bo jak, jak hmm. bardzo ta gra została jakby rozpykana, została Roz, rozpracowana, ja tego nie wiem. Znaczy, ja uważam, że jeśli udało się zrzucić ten kod w jakiś tam sposób, no nie, no oczywiście nie da się go zdekompilować no tak właśnie. dalej, bo chyba tak nie działa, ale, ale gdyby udało się jakoś to sportować, tak jak kiedyś mówiło się, że Fatalnie sportowano Blade Runnera, tą przygodówkę, że oni to zrobili no tak, tak no, że no, tak. po prostu nie mogli no, tego. Nie mieli kodu źródłowego, ja więc oni to zrobili jakoś tak inaczej. Ale, ale zawsze to jakiś sposób. No, doczekamy się w końcu takich mocnych sprzętów, że jak już będzie ta emulacja PlayStation 4, to będzie to możliwe. Bo wiecie, doczekamy ja się takich straszny... czasów, jakich Łukasz nie chce, czyli AI Co? będzie ci już wszystko robić na pan, Panie idź pan. Za projekty gry, Ale tak, zobacz, tak. AI zastąpi. Bardzo, yy, no, teraz y, potrzebną funkcję mistrza gry w grach fabularnych, mm -hmm. ale wyobrażacie sobie, że mistrz fabularny, znaczy chcesz zagrać w, w, w RPG, pen and paper, ale nie masz z kim. Nie masz przyjaciół, jesteś introwertykiem, nie wiem, nie lubią cię w klasie, To sobie wynajmi, sobie takiego. zapłać, to sobie kup. Tak, to ale nazywała... jesteś bogaty, sobie wynajmujesz ten, ale jesteś biedny i stać się tylko na jakiś abonament. To ja zaraz e, zapomni, wiesz, zaraz, language model. wiesz, że ja zaraz zapomni wszystko i będzie halucynowało, Albo cię będzie przepraszać, Alana masz... No ale mówię, AI... że właśnie w, jako mistrz gry, takie no AI, nie. który jeszcze dodatkowo pięknie halucynuje, to jest bajka. No ale nie, bo on zapomni, on ci powie, że masz 100 zdrowia, a potem ci powie, że masz 150 a, a potem co, powie, nie, ale, ja mówię, ale nagle ci powie, że ale, masz rację, proszę pana. Ale mówisz tak... Krzat, z krzata, który w ogóle nie istnieje. I wziął się ale dopłynie. mówisz, ale jeśli, ale póki co, to jeśli zwrócisz uwagę, że AI popełniło błąd, to AI tego nie kwestionuje. Ale ty musisz pamiętać, że AI liczy musisz, ci dobrze życie. Czyli, a... czyli ty musisz po prostu cały czas ten AI po prostu, wiesz... Szkolić, tak. Nie, musisz znaczy, to Kiedy grałeś ostatni raz, Łukasz, w RPG papierowe, ale masz takie karta no, gracza i to wszystko powinno być zapisane. No ale ta... co, co chwilę pytał ja ja. Wszystko się zgadza? Ale Masz napisane tak, to, to, to... ja to, to? jest odsunucie opowieści, od tego, żeby Cię pilnować, wiesz. Je, naprawdę, na pewno widzieliście już tak skonstruowane. No, między innymi na przykład kiedyś zrobiłem taki, taki próbny tekst, wrzuciłem do, do chyba tego Gemini, czy tam hmm. jakieś coś notes... Nie, jak to się nazywa? Gemini notes? Nie no, wiem, szanam on ci robi sześciominutowy podcast na każdy temat, jaki mu wyślesz i robi to w taki sposób, że kobieta z mężczyzną w bardzo naturalny, taki swobodny sposób rozmawiają i ja byłem w szoku, ale, no tak, bo to, to jest nie do odróżnienia. Tylko to, to, to, od, to, od to, to od jest takie mam. gadanie o niczym, wiesz o co chodzi? To jest po prostu takie... Nie, to no, no, tak, tam słodzili, wata, to ja, taka... ja zrobiłem, wrzuciłem tam informacja o i tam naprawdę... No, I to ciągle przypomina, wiesz tą scenkę, jak Will Smith pieprzał makaron i potem tylko kolejna literacja tego, jak... jak, jak się tak, ale ja gdzieś tam niedawno... <laughs> No to ja gdzieś tam niedawno, wiesz, czytałem, że... Chyba sam, nawet sam, sam, sam Altman przyznał, że jaj będzie zawsze halucynował, bo po prostu. Ale to mam przykład. No, nawet jak się przygotowuję nicza. do odcinków starego, robię sobie jakiś konspekt i pytam się ja, ja, weź mi powiedz tam, na przykład coś było o Jasonie Bornie, robiłem sobie. I powiem takie bzdury wypisywało, mi. że ma dostęp do całego neta, teoretycznie. No właśnie. Ja musiałem robić fact checking, po prostu, bo wiedziałem, że to się nie zgadza. Ja, ja nie używam jaja do, nawet do no. szukania. Nie, do nie, szuka. nie, nie. Nie ma sensu. Nie da się. ja jest dobry do sprawdzenia błędów ortograficznych. Do napisania maila. Ta. Dopuszczenia, tak, dopuszczania tak. Na przykład napiszę tekst w obcym języku i chcę, żeby mi go poprawił. Nie? No I to jest super. Nie? Bo, no, bo na tym właściwie ten Large language model jest zbudowany. No nie na, no na tym, żeby układać zdania, które są ładne i, i, i poprawne. Znaczy, wiecie, no, jak ze wszystkim, jak ze wszystkim jesteśmy na takim etapie, Yy, że yy, no wszystko, tak? na razie to jest taki flavor of the, nie wiem, no teraz już można powiedzieć, że od, od kilku lat, nie, że to nie jest tam smak miesiąca, ale, ale to się rozwija. I do momentu, w którym jeszcze są firmy, które chcą w to inwestować, to to, to będzie darmowe i to, to będzie cały czas jakby fascynować ludzi, no bo ktoś po prostu weźmie sobie, zainstaluje apkę na telefonie, coś tam wrzuci, ha, ha, ha. A, a właściwie to nawet nie musisz apki instalować, bo nawet w przeglądarce masz. tak? Ja używam Brave'a i Brave ma tego Leo czy coś takiego, to, ten wbudowany czat, nie? Ej, więc to jest to. Jest to. Ja a nie wiem. Się... Od... Mhm. Heist się skończył od venture, venture kapitału i bańka pęknie z takim hukiem, że no i zobaczycie. Chodźmy dalej. Tak, tak. przyjmuję. I, i, I lasy zaczną rosnąć z, z powrotem. Oby, oby. Ja uwielbiam właśnie te takie, de, takie de, demagogiczne pochodzenie tego, że za każdym razem, jak wysyłaś linijkę e, do czata GPT, to płonie jakiś las albo coś takiego, wiesz, bo to przelicza się na te, te... oczywiście przesadzam, no nie, ale <głos> globus, jak pan chcesz kwestionować, ale e, a propos właśnie tego wszystkiego, co się dzieje ostatnio, e, no te premiery, e, Kodzimy, to jest jedno, jestem bardzo ciekawy jego gier, bo e, doszedłem do wniosku już jakiś czas temu, że dobrze jest mieć i trzeba pielęgnować takiej indywidualności, takich artystów mm -hmm. jak, jak Kojima, którzy, którzy troszeczkę idą pod prąd. I poza schematem są. Tak, ale to tak jak Sam Lake, zobacz. Ja na przykład bardziej cenię sobie sam Lake'a i ekipę, jeśli chodzi o gry, gameplay, mechaniki, storytelling. Dzisiaj, dzisiaj tak naprawdę, nie? Ale mm -hmm. fajnie mieć Kojimę, nie? Tak, tak. I, bo kiedyś y, była taka moda, że się dawało te nazwiska i ci naprawdę y, mocni zawodnicy firmowali jak Tom Clancy nadal filmuje książki, mimo że już dawno nie ma go z nami, na tym moje padole, ale on nadal y, sprzedaje książki i to w furtowych ilościach, nie? Pojawia się Tom Clancy. No, tak coś, jak Lee co? Child i Richard, nie? Który, tak. do którego brat pisze w zasadzie dzisiaj. Tak, tak. Kyle Kassler, który, który jest y, też właściwie już tylko taką marką, nie? Która jest hmm. przyklejana do kolejne części, no, ale, no i wiecie, no ja się zastanawiam w ogóle... Y, Hmm, czy, czy internet nie sprawił, że, że wiecie te dramy, ta taka krytyka, takie czepianie się no sprawiło, że w ogóle yy, jakakolwiek indywidualność nie, jest właściwie już taka zgniatana, taka tłamszona bo, bo przecież zawsze jest tak, że znajdzie się jakaś grupa to może być nawet mały procent, która będzie jakaś niezadowolona Nie. Expedition 33 to nie jest gra roku, to jest G, albo, nie wiem, Ale wiesz, jak G. ktoś tak twierdzi, to... To po co wiesz, go słuchać? inaczej. Nie mi to, to, to jest że... kogoś opinia, tylko chodzi mi no. o to, żeby, żeby to nie, w, nie wpływało na samego twórcę. Wiecie, chodzi mi o to, że twórca był jakby, no. e, miał na tyle grubą skórę, żeby się nie przejmował. Nie? Żeby ja, ja myślę, że Kodzima e, ma. Wiesz, ja, ja myślę, że deweloperzy tego, z Expedition czy Silk Song'a to pływają w takich pieniądzach, mm. że dla nich ta sprzedaż jest wystarczającym dowodem. Nie, Oni mogą po prostu, Znaczy, że oni popatrzą po prostu ile im hajsu napłynęło na konta, mm -hmm. wiesz, i już każda krytyka po nich spływa. Ja przynajmniej bym tak robił, jakbym po prostu moja gra sprzedała, wiesz, miliony kopii, to bym naprawdę się nie przejmował albo hejterami. podcast no. już jak J.K. Rowling. No, no tak, bo może. Pan zbyt Ci dostarczał milion dolców miesięcznie. Byłbym. No. Był byłbym, mhm. byłbym. No. no właśnie tak zastanawiam się w takim razie. W drugą stronę. Randy Pitchfork, czy jak oh Pitchfork? Oh Weź Pan. O Jezu, Borderlands 4. Ja nie grałem, ale ja słyszałem, że gra jest fantastycznie zoptymalizowana. Im dłużej grym grasz, to... Tym, tym, tym lepiej, lepiej się optymalizuje, tak. rate tak. rośnie po prostu. Tak. Po prostu te ona, ona, Nie wiem, jakby się okazało, ale to byłby był po prostu hit, hit roku. Jakby się okazało, że faktycznie ktoś, jakiś, jakiś rogue developer zaimplementował w kodzie, nie wiem, koparkę Bitcoinów, bo coś w tym stylu. I, i, i no, dla mnie to jest skandal, wiesz, bo yy, wiecie, bo no, mówi się ostatnio, i nawet widziałem, że nie tylko, nie tylko ja na przykład z, z Grzeszkiem o tym rozmawiałem, że, że deweloperzy zamiast optymalizować yy, yy, gry, no to z różnych względów, no nie, to też nie oceniam, ale no, sięgają po te wszystkie frame generationy, yy, DSS-y, fsr -y, yy, XSS-y. No, no, tego jest mnóstwo, tak? Nawet w ogóle są jeszcze jakieś takie nowe, których nie znajomych, na przykład są wykorzystywane w Daylight like the Beast na, na Steam Decku. I, i wiecie, i, i trochę e, trochę tak jest, że, że, że, że, że e, e, idzie się trochę w tą, w tą pułapkę, prawda? Tego, tego ułatwiania sobie, nie? I e, jak patrzysz na przykład na taki hit jak Borderlands, tak sobie myślisz. Ja nie wiem, czy to jest, tutaj możecie mnie poprawić, ale czy Borderlands 4 jest na Unreal Engine? Czy Oczywiście, ale leży 5, ja, cóż by innego. No właśnie. To To nie jest studio, które byście by, powiedzieli, że o, oni nie mają pieniędzy, więc najpierw chcieli wypuścić grę, oni będą optymalizować, nie mieli czasu, żeby to... Ja sobie nie... Bo wiecie, co innego na PC-tach? Ta z optymalizacją, bo zawsze się ja mówi, tam, się o, tam jest tyle konfiguracji i tak dalej, ale z tego, co wiem, to chyba na, na, na konsolach też jest ten problem. No I, sbox, i memory leak jest tester... właśnie na konsolach, nie na PC. Cie. ten problem jest na konsolach. No, Więc jak aha, oni to no, testowali? I, i, chcie... No właśnie, to, to, to, to chyba, że tam hmm. testerzy po prostu robili tak, że testowali pół godzinki, a później wiesz, kawka... Znaczy wiecie, ee... nie ma co zwałać na testerów, bo to testerzy testują tyle, ile im się każe testować. Wiesz, jak masz budżet na testy, wiesz, jak powiesz, dobra, miesiąc testujecie, to będą testować, wiesz, jakby to, to tak naprawdę mhm. my sobie tak żartujemy, ale to nigdy nie jest wina testerów, chyba że naprawdę za, zatrudnili całą bandę niekompetentnych testerów, to w takim razie jest też pytanie, kto ich tam zatrudnił, bo chyba są rozmowy kwalifikacyjne, ktoś weryfikuje czymś pracę, więc jeżeli niekompetentni pracownicy są w firmie, to też jest odpowiedzialna za to firma, no nie? chyba że coś nie wiem, udawał mm. superkompetentnego, a potem przestał, przestał pracować. Ale to takie rzeczy też są do wykrycia, więc jakby ja bym nie zwalał no. nigdy na po prostu na. na no ale po... to, to było, było jakieś takie tłumaczenie, oprócz tego, że macie za słabe komputery, widoki. Ale i raz sobie sobie pięćdziesiątki, ale... 90. -tki. Ale tak naprawdę nie chodzi nawet na 590 dobrze, więc wiecie, jakby tutaj. To, co rentownie To jest, to, jest największy ona... skandal, to jest tak, największy tak. skandal dla mnie, jeśli chodzi o tą optymalizację, że ja rozumiem, bo ja zawsze mówiłem, że ja mam taką. E midrangeową kartę, może nawet trochę poniżej, nie? ale ja gram w Full HD, więc do tego mi wystarcza. Ale jeśli ktoś kupuje naprawdę drogi sprzęt i nie ma gwarancji, że te nowe gry będą wyglądały yy, tak jak powinny, bo co innego, co innego, jak mamy takie przypadki, jak chyba było to w, w Outlos Star Wars, nie? że tam był ten ukryty tryb graficzny, Ta. który on nie, normalnie był niewidoczny, ale można go było jakimiś sztuczkami odblokowywać. Ewentualnie on miałby być odblokowany za kilka lat, już będą mocne sprzęty. No i tak szczerze, mi pasuje takie podejście, bo tak było na przykład z Crysisem, nie? że Crysis oczywiście świetnie wyglądał, to była kapitalna gra. Palił kompy, Ale co, co parę lat, jak człowiek odpalał tego Crysisa, to za każdym razem się zachwycał, za każdym razem. Ja do tej pory gram w Cryzisa i jestem pod wrażeniem właśnie tej fizyki, która tam jest, tego, tego konceptu. A to niby jest prosta strzelanka, tak? Tu trochę chodzimy po, po dżungli, więc taki e, otwarty świat, później trochę jest e, tego science fiction. Naprawdę kapitalna gra. Ale Krazys na premierę miał kosmiczne wymagania i on się w ogóle nie sprzedał. Jakby Krazys to jest taki słynny flop. Kraj zresztą na peceta, znaczy... to po prostu się nie sprzedał, bo mhm. ludzie się, nie, nie, nie kupili go, bo nie mieli kart graficznych. Było piractwo też tak. duże wtedy. Ale też, też on nie zbierał jakichś takich super ocen, mi się wydaje, że, że, że tam były jakieś ósemki ta bardziej. Ta go docenia, to nie tak. pamiętam, bo... Tak. Wydaje mi się, że raczej był no. chyba wysoko oceniany Crisis przez. przez yy, On był trochę niedoceniany krytyków, ale, potem. Tak. Ale, ale nie wiem w sumie, nie będę się opierał. Ale no, no, na pewno nie no, kurde mieli Crisis ludzie, no Crisis i... miał, słuchajcie, Crisis miał ten oryginalny Crisis 2007 roku, ma 91, kurde na metakrytyku. No, hmm. To już nie, nie róbmy jakichś no, fa fałszywych. Nie... Ale jak Luzi po poznamy. czasie? Tak. To są recenzje z tamtego czasu, no weź. Już no to, to nie wiem w takim razie. A ja PC Gamer? Opinii, dal 98. Ale... Mm -hmm. Ok, na premierę. Hmm. No ciekawe jak im chodzi. No, więc jakby nie róbmy <laughs> okay, może wspomnień. Okej, ale, bo... <laughs> ale, ale z, znaczy wiecie, ja wspominam bardzo dobrze Cryzisa i ja w ogóle byłem wielkim fanem, bo ja od razu jak pojawił się Warhead, nie, czy ten dodatek taki gdzie się grało, to chyba nie wiem, jak się nazywał Świr, nie? Oś zapomniałem jak był ten, ten bohater. Wiem, o czym mówisz. Psycho. No. Psycho. Psycho. Psycho chyba, tak. Tak mi się Prawie wydają. na pewno, to było i y, później grałem w dwójkę i grałem y, w trójkę i to były już gry przygotowane pod rynek konsolowy, konsolowy bo oni tak. wiedzieli, że muszą się otworzyć na, na to i to było też widać jak, jak y, zmieniali po prostu środowisko gry z, z takiej drogi, gdzie masz każdy listek tak, że każdy listek się ugiął że mogłeś strzelać do gałązek i one się łamały mogłeś drzewo rozwalać, nie? to strzałeś trochę tak, czy czegoś. Bo ja właśnie tak jak was słucham o tym Crysisie, ja już wiem czemu nie grałem, bo ja byłem konsolowym graczem od paru lat, jak wyszedł Crysis i dopiero poznałem mm -hmm. Cryzisa przy okazji dwójki, to był chyba 2009, teraz strzelam na Xboxie 360. Tak. To swoją drogą kapitalnie ta gra wyglądała wtedy. I wtedy mi się tak, spodobał tak. ten setting i dopiero po latach wróciłem do tej jedynki, kiedy wyszła na Xboxa właśnie. No i fajnie się grało. Tylko faktycznie dwójka, trójka była fajniejsza moim zdaniem. W sensie taka bardziej na fabułę nastawiona, bo tam chyba Richard Morgan pisał ten od modyfikowanego węgla scenariusz i tam faktycznie to ufoki, ta historia, science fiction takie dosyć mocne mhm. się pojawiło. Nie? nie no w ogóle w, już w pierwszej części nie tam jest ten taki moment, kiedy mhm. zaczyna się od takiego military shooter, można powiedzieć, z mocami. nie No mhm. bo no, w, Jak predator, od razu tak, wiadomo, że, że mamy jakieś takie dodatkowe umiejętności, nie, jeśli chodzi o ten pancerz, ale jak już wchodzi to science fiction i, mm. i no, zmienia się to środowisko, pojawiają się właśnie te, w ogóle te, te, te etapy z, z tym Zero G, nie? Bez, mm -hmm. no, tam, tam, tam w tej grze jest naprawdę wiele super rzeczy i ona w sumie nie jest taka długa jak na dzisiejsze Ja polecam standarty. w ogóle tą trylogię, co byś była zremasterowana chyba 2-3 lata temu sobie kupiłem na płytce jednej. I super Tylko się podobno jest jeden etap wycięty. Ten, gdzie lecimy chyba tym e, śmigłowcem, konionem. Tak, wi Witolem. Akurat mhm, nasz, no. mój, mój, mój kolega dobry bardzo narzekał na tę sekcję i strasznie klą na nią, więc może to nawet dobrze, że ją widzieli. Ona kompletnie nie, no, nie pasuje nie, do tej nie, gry. Dlaczego? właśnie ona była... Ona w ogóle do tego nie Zaczy, pasuje. wiesz co, nie pasuje, nie pasuje. No to jest, tak jak na przykład masz w Call of Duty. W Call of Duty też masz te etapy, które wychodzą z RAM, po prostu z shootera pierwszoosobowego i zaczyna się albo jakaś strzelanka na szynach, albo jakaś skradanka, albo cokolwiek innego. I Ja uważam, że to jest, jeśli to jest dobrze zapodane, to to, to świetnie um, modyfikuje, jakby, jakby to powiedzieć, to napięcie, no nie? Bo normalnie napięcie jest modyfikowane tym, że po prostu masz w samej, w samej misji po prostu raz masz tak, raz masz tak, raz masz tak, nie? A tu chodzi o to, że ty z takimi większymi blokami. Że po takim, nie wiem, po takiej intensywnej bitwie, nie takiej misji, mmm, nawet w tym ostatnim Black Opsie, nie? Są takie misje, które, które są na otwartej mapie. I one trochę trwają i one potrafią być żmudne. To później masz coś mniej takiego angażującego, czy znaczy angażującego, takiego... Mniej wymagającego. No. Chociaż zależy, jak to tylko kto, kto podchodzi, oczywiście. No nie, nie każdemu to, to musi, no musi pasować. Nie? Ale y, ja nie grałem w tego Borderlands 4, więc ja nie wiem, czy to jest y, bardzo dobra Cytanie. gra, świetna gra, no, ale ona się nawzajem. świetnie sprzedała. Tak, no. to, jest, to jest taki hit. Ja kupiłem, wiecie? E, e, chyba na Steamie tam chyba 300-400 tysięcy graczy e, w piku. Nie? Więc wow. to jest. To jest mega, mega sukces, ale to też pokazuje, jak ludzie jednak lubią te piosenki, które już słyszeli, jak to mówił. Ale ja też się stęskiłem e, za Borderlands, bo to jest bardzo fajne strzelanie, takie wiesz, radosne, w tym cel shadingu i o, ja trójka była, nie skończyłem trójki, ona była jakaś taka, nie wiem jak to się mówi, overhelming, taka wiecie, mm -hmm. Brakuje mi słowa teraz. Tak, dwójka była taka przetłaczająca, przetłaczająca, przetłaczająca, czy no czy Była taka przytłaczająca i rozleczona trochę, mam wrażenie. Ta fabuła była nie do końca ciekawa, a czwórka się zapowiada na taki powrót do dwójki, która była najfajniejsza. Więc ja chętnie zagram. Mam pudełeczko oczywiście w swoim stosie, bo ja, to nie jest tak, że kupuję wszystko, co wyjdzie, tylko jak to kupuję, żeby mieć stos przed oczami, co mnie czeka do ogrania, nie? żeby jak planować to wszystko. No poza tym, co dostajemy, oczywiście tam wiecie do, do, do ogrania. Mhm, mhm. Nie wiem, czy chcecie jeszcze tutaj coś o Nie, ja to powiedzieć, czytałem w przerażeniu czy wypowiedzi pana Pitchforda Wiesz, i co te... najbardziej smuci, że gracze i tak kupili tę grę i w ogóle ona mm -hmm. miała pik tam 300 tysięcy na Steamie. Wszyscy recenzenci zachwyceni, wiecie, oceny tam super wysokie, kompletnie ignorują ten stan techniczny gry. Znaczy, dla mnie to jest przykre po prostu I tyle, nie. <śmiech> Może recenzenci, jak podpisywali NDA, to było to napisane, że nie wspominajcie o tym bugu, bo na pewno będzie poprawiony. Oni dostali w ogóle wersję bez tego Memory Leak'a. Z pewnością. Oni mieli PlayStation z 1 giga, nie z 1 giga, jak ja gadam. My się myli, bo to stare PlayStation 3 miało... Z pentabajtem. Chyba pół, pół giga pamięci jak, i tam nie było memory leaków, Na pewno. Bo nie miało, na, nie, nie miało co wyciekać, bo nie było tego. No dokładnie. A... Z pustego i Salomon nie naleje. No tak. Dokładnie. No. Z... Ale, y, znaczy ja w ogóle jestem wielkim fanem PlayStation czy proszę nie obrażać. Ja też mam w domu. Ale... Stary, ja, ja też. A moje się zepsuło. A no. ja mam. Mhm. Nawet i no To grałem. Idąc y, w takim razie, bo widzę, że nie chcecie na, nic na, złego na panora nie, nie bo to było ja straszne. To, to... Nie, nie, nie, nie naśmiewajmy się z osób, z osób z, wiecie, z problemami, wiecie, osób w kryzysie tak. psychicznym. Tak jakby, no, nie naśmiewajmy osoby. się z nich. No. Tak. Ale jest jeszcze jeden po prostu y, news, który mhm. mnie absolutnie rozłożył na łopatki mhm. i nawet chyba został skomentowany przez biłego szefa czy tam jak jeden z dyrektorów Blizzarda, Mike'a i tak Barra, to naszym, nie wiem jak to tak. Czyta. I to jest kwestia kolejnej podwyżki cen Xboxów. A tak, to jest... A, nie tak bo drugi raz Xbox raz w Stanach. Chyba, Xbox ma w Stanach. Znaczy to w jakimś tam stopniu to się przekłada trochę na Europę, bo w Europie jest w ogóle niska podaż mhm. i, i też my trochę cierpimy, bo płacimy w euro, nie? Więc ta różnica w cenie nie jest taka, taka duża, Nie? Tylko oni to prawdopodobnie jeszcze mają przed podatkiem tam stanowym, nie? jeśli tak. chodzi o, o ten. na przykład w Nowym Jorku, nie miel tam nosi podatek od sprzedaży, ale to jest... No Średnio 10% chyba, nie? Tak, ja tak, tak. No, to, no to po prostu, wiecie, cena Xboxa w tym momencie, Series X ma kosztować, czy już kosztuje, bo ma, nie wiem dokładnie, którego ma się pojawić ta, ta, ta nowa metka z ceną, 650 dolarów. Geez, Przypominam, guys. że w dniu premiery Series X mm -hmm. kosztowało 500, czyli to jest 30% podwyżki Za w spray. czasach, kiedy tak, nie mamy nowej wersji mniejszej konsoli. Dwa, nie ma tej zasady yy, Mora, tak, czy nie Mora, yy, że, że jest dwa razy szybszy, Prawo dwa mura. razy tańszy. Tak. No, to nie, to I, jest i, bardziej tak, że tam co dwa lata się podwaja chyba. Tam. Zwiększa ta liczba tych no, tranzystorów tak, tak. na, na, na chipach. I ja rozumiem, że doszliśmy trochę do takiego punktu, gdzie, gdzie bardzo trudno jest jakby cały czas uskuteczniać to prawo, ale mnie fascynowało w, jakby w cyklu życia konsoli było to, nie że ona dostawała tę wersję pro, bo to akad moim zdaniem było taki, taki coś, co popsuło trochę tą, tą pokoleniowość konsol, nie? Że zawsze było jednak tak, że było to, ta konsola, jeśli ona miała taki bardzo długi okres żywotności, nie? Tak, to chyba było z 360, czy z PlayStation 3, że tam oni chyba nawet 8 ale lat mieli, one, nie? Ale one były za długo na rynku, nie? One były 8 Może lat, za długo, ale, ale miałeś zoptymalizowane gry i zawsze pod koniec tej gry pochodziły pod perełki. Pod perełki, tak, perełki. Ale to, co się dzieje właśnie teraz, to tak, nie mamy mniejszych wersji konsol, takich, bo ja bym chciał, na przykład, ja już bym dawno kupił Series XA gdyby on był wielkości, choćby, nie wiem, One Exa, no nie? I miał otwarzacz, prawda, płyt. Mm -hmm. Ja wiem, że już to odchodzi się od tego nośnika, ale... my filmy ale... zbieramy akurat. No. Tak, i, i u mnie po prostu nie wejdzie pod moją półkę e, e, Series X, ale wejdzie PlayStation 5, który jest większe, ale jest pławsze. A widzisz, ja się nauczyłem przy premierze tych konsol, że moje konsole stoją obok półki w pionie. No niestety, musiałem miejsce wygospodarować. No, no tak, no to też jest sposób. Ale wiecie, to jest, to jest jakiś taki dziwny paradoks i ja uważam, że coś złego jest. I właśnie ten Mike Ibarra tak, powiedział, że, że to tłumaczenie, takie zrzucanie trochę na te taryfy w Stanach, na, te, na ten czynnik, to jest, to jest tak naprawdę pudrowanie tego prawdziwego problemu, jakim jest no źle, chyba on to coś użył, że, że źle ulokowanie tych profitów, nie wiem jak to powiedzieć, że, że, że że Microsoft szuka zysku nie tam, gdzie powinien, jeśli chodzi o, o pewne rzeczy. Ja, ja oczywiście musiałbym dokładnie ten cytat znaleźć, więc ja teraz parafrazuję. Ja... Wiesz, co, bardzo powiedział coś takiego, że wzrost ceny konsoli to nie jest kwestia taryf, tylko zysków. A przyczyna, dla których zyski nie są tam, gdzie powinny być, jest, jest dużo, jakby to dużo, dużo głębsze niż. niż powody tego, że zyski są złe, nie takie jak powinny być, są dużo, dużo głębsze niż wymówka w sprawie CEł, tak powiedział. Czyli generalnie no chodzi tak. o to, że Xbox nie zarabia, problemy, że nie zarabia są dużo, dużo głębsze i dlatego jest, jest drożej. No bo moim zdaniem problem jest z tym, że a, Microsoft zrezygnował z ekskluzywności i rezygnując z ekskluzywności, nie, nie jakby przekonujesz innych do tego, żeby wydawali gry na twoim sprzęcie i ty nie zarabiasz na tej prowizji i nie ze sprzedaży gier na swojej platformie. I teraz tak, oni prawdopodobnie jak każdy procent konsoli od czasów PlayStation 1 dokładali do produkcji konsol. Bo chodzi o to, żebyś sprzedał te konsole nawet z lekką stratą, ale odrobił na sprzedaży gier. I mi się wydaje, że oni doszli do wniosku, że oni teraz nie chcą tego robić, chcą być jak Nintendo, chcą na każdym sprzęcie zarabiać i zaczęli e, te ceny zmieniać. Ale to spowoduje, że jeszcze mniej ludzi sięgnie po, e, po Xboxa. E, i, no bo wiesz, ja już nie mówię, że po prostu ta różnica między PlayStation 5 Pro a tym Series X jest teraz e, no nieduża, nie? to jest stosunkowo... Yy, niewielka, no nie? Że dla kogoś, to miałby wydać tam powiedzmy 650, a 750 za dużo mocniejszy Lepiej sprzęt. No właśnie, więc wydaje mi się, że po sprzedaż PlayStation 5 w Stanach no, poszybuje. Znaczy, mm. jeśli tak yy, można mówić, no a nie skąd w momencie się kiedyś... na tym, że Switch się będzie sprzedawał najlepiej, nie? No, no, no też, ale Switch, moim zdaniem ten Switch 2 jest y, taki po, tym, po tej fali entuzjazmu premierowej bardzo dużo ludzi no zdaję sobie sprawę, że, że ten Switch 2 jest po prostu sprzętem... Switchem e, Pro. Tak, Switchem Pro. Że, że nie ma za bardzo gier, które cię przekonują do tego, żebyś ten, ten konsolę kupił. Nie ma też e, gier, e, które... Są ekskluzywami takimi typowymi. Mm -hmm. Metroid, bo... który wygląda źle po tym ostatnim pokazie. No, ale ja na przykład się cieszę, bo ja nie zamierzam kupować dwójki, mm -hmm. a chcę zagrać Metroida, więc fajnie, że on chodzi na, na tym starym Switchu. Nie? Więc to jest, to jest ciekawe. No nie wiem, wy, wy posiadacie Switcha 2, więc możecie mnie przekonać, że ja się mylę, że no ten ja naprawdę to naprawdę świetny sprzęt, ale... <laughs> No ja, ja na przykład uwielbiam mojego Steam Deck'a, nadal. To jest trzy mhm. lata w związku już takim i intensywnym i e, dla mnie a, to jest a w ogóle wy masz mi jedną rzecz konsola. A propos mhm. Steam Deck'a, że na przykład tak. ja nie mogę zrozumieć, że jeżeli masz grę w wersji lepszej na stacjonarną konsolę, chociażby na PS5, zwykłe masz chyba, tak? Tak. E, to wybierasz jednak ogrywanie tego tytułu na Steam Deck'u w gorszej rozdzielczości, ale dlatego, że jest mobilna, czy o co chodzi? Już, już tłumaczę, tak. Tak, tak. Ja y, generalnie, są dwa przykłady. Jeden to jest przykład z, z poprzednim odcinku. No Alan Wake pamiętam, skronąc. że grałeś na tym. No. Nie, Alan Wake to ja wtedy nie miałem, y, nie miałem komputera tego, który mam teraz. Mm. I Alan Wake to była jakaś taka pomroczność jasna. Zresztą w ogóle Alan Wake bez sztuczek nie chodzi na, przynajmniej wtedy, nie chodził na, okay. na, na, na dekach, dlatego że on wymagał tam 16 giga tej pamięci no ale Kronosa byś odpalił a, a, na przykład, a nie? Ja dałem. Kronosa nie? przez chwilę na, na deku. Ja, ja przeszedłem całego Kronosa New na Game deku? Plus na, na, na deku, tak. No, tak. Widzisz, ale właśnie. ja przeszedłem wcześniej normalnie na PC-cie e, za pierwszym razem. A, mhm. Coś dwa razy, później, tak? Tak, i później przeszedłem... jestem raz... masochista. N nie, jest. ale o, wiesz, to no, new, new game jak plus. to się mówi, New Game Plus to jest y, droga zemsty. To, jest, to jest ścieżka. Tylko najlepsze jest to, że pierwsze przejście... To było w bólach, to było takie trudne, ta to grę. było kombinowane, Fizycznie. to żeśmy z Rafałem sobie tam pisali, no nie, mniej więcej kurde, zajęła. jakie to trudne jest to. Dwadzieścia godzin. Pierwsze przejście? No. Pierwsze przejście. No. Bardzo długo, aczkolwiek ten czas zliczany, y, zliczany y, w, no. w tej tablicy końcowej, mhm. on moim zdaniem nie jest, nie jest prawdziwy, bo to jest jakieś dziwne. Zawidzony czy żony. Zaniżony, bo ja uważam, że ja dłużej grałem niż 20 godzin. Mi się wydaje, że Mi też pokazało 19 20 godzin. godzin. No mi też 19,50 pokazało no. 20, ciekawe. A, no. Ale co ja wiem, jak grał ja grałem 15, dużo dłużej. No Czasami zostawiłem 15. konsolę włączoną. Wiesz co, ale może komputer. on na przykład niczy jak na przykład wczytasz starego sejwa, no nie? To ci jakby, wiesz, no licz tak. czas od tego momentu. Tak, Ta. tak sobie wydaje Ta mi się. Ale się... najlepsze jest to... No, no. Przepraszam. Przepraszam, bo mówię, że strasznie się podierałem Silent Hill F, bo sobie czytam kolejną najlepsze recenzję. Najlepsze jest co? Damian, skończ. Przepraszam. Nie, chciałem powiedzieć, że najlepsze jest to, że ja później grałem New Game Plus. Szedłem jak burza, jak przycinak. Oczywiście nie grałem speedrun'a, bo znalazłem jakiś speedrun i chyba w trzy godziny przeszedł. Już, już. Ale wiesz, są skróty. Ja już to mówiłem, że jak znasz kody do, do niektórych bramek, to one się nie powtarzają, znaczy nie zmieniają. One nie są losowe. one są w, I jak znajdziesz kod w pierwszym to przejściu, samy. to potem już masz ten kod, masz już ten kod tak. yy, odkryty, nie? No, no, tak. no i pewnie i się ty, łatwiej i... walczy i... jednak, nie? Łatwiej się walczy, bo przede wszystkim już jesteś wyrobiony. Wiesz, ja, ja na przykład te, te dwie ostatnie botyczki, no nie? takie mm. bosowe, takie naprawdę kilkufazowe, ja mnie to, wykończyło. to za pierwszym razem to ja byłem po prostu no... Pff to było ciężkie, tak? Ale y, za drugim razem, jak już przechodziłem, to już byłem przygotowany, ja już wiedziałem co i jak. Ja w ogóle, y, jak to się ładnie mówił, wiem, do słowo będę go używał nagminnie, Midmaxowałem. Ja byłem przygotowany na na, na przykład tego, tego, tego bossa kościelnego, że tak wyrażę, y, w taki sposób, że ja miałem karabinek i miałem chyba za 120, 150 pocisków, nie? Y, no tak. Bo po prostu się nastawiłem, tylko będę, będę strzelał, będę strzelał i i nic mnie innego nie interesuje, a znowu na tego, tamtego, nie? No to też, też byłem inaczej przygotowany, nie? Bo chciałem po prostu znowu maksować. Znaczy ja I tylko ja powiem tyle, że... Słuchajcie, przeszedłem grę. Mhm. Damian przeszedł na hardzie, grał New Game Plus na hardzie. Damian jest w ogóle killowcem, więc jakby to inna sprawa. Ale on na hardzie przeszedł grę chyba w 9 godzin zginął 3 razy. New Game Plus w sensie. Tak, widziałem, widziałem, widziałem, no. widziałem. I e, ja zginąłem chyba 6, ale to też były takie, że e, mnie zależało na tym, żeby nie zginąć, tylko po prostu były jakieś takie błędy, albo gdzieś, gdzieś się tam pućkałem, ale ja naprawdę myślałem, że szybko gram. A mi ten ostateczny licznik pokazywał wtedy w tym New Game Plus 12 godzin. A byłem przekonany, że w ogóle zejdę poniżej 10, że to po prostu będzie jakiś rekord e, rekord dziennicy. I nie. I miałem chyba ocenę B. Więc to jest w ogóle... E... A na początku miałeś pewnie cenę, no nie? Za pierwszym razem. Tak, tak, tak. Wydaje mi tak, się, tak, że tak. wszyscy mieli C za pierwszym razem, po prostu jakby tak z, z automatu, nie? Mi się wydaje, to że mieć A albo i więcej, to trzeba po prostu przejść na, na hardzie tak. i pewnie nie New Game Plus albo coś w tym stylu, żeby no. po prostu to, to, to doświadczenie było jak naj, naj, najbardziej y, takie karkołomne. No, no ale to jest, to, jest, to jest jedna rzecz. A druga to jest właśnie, bo zapytałeś, bo... Jeszcze jeszcze pamiętam o to oryginalne pytanie. Dlaczego gram na tym Steam Decku, kiedy mhm. mógłbym grać na, na super konsoli albo to? To jest kwestia tej przenośności, że dla mnie Steam przez to, że ma te sejwy w chmurze, działa tak, jak właśnie osoby, które mają tego Switcha albo jakąś taką inną konsolę przenośną, która, która się dokuje. Bo ja gram normalnie na, na, na komputerze, na przykład tego Dying Lighta, nie? nowego, Mhm. Ale jadę wrac do pracy, czy, czy wracam z pracy, to mam takie pół godzinki, 40 minut w pociągu. No Tak, okay. To sobie po prostu pykam, ten. Albo czasami nawet ale to też jest różnie. W łóżeczku ten tylko <grym> Steam Deck jest ciężki, więc ręce potrafią zdręcać. Ja mam tak z łóżeczku, ja sobie to, że sobie pykam, żeby coś dokończyć, i, i faktycznie coś, tak. No. I, to, I to się sprawdza, nie? Że ja w ogóle chciałbym, żeby. Żeby taki cross save. Ja wiem, że są te cross save w niektórych grach, tylko ja nie wiem, jak dobrze to jest zaimplementowane. Czy Ostatnia to działa tak dobrze w jak w Xbox live, w czy grach UBI to dobrze działa? Czy, mhm. Że masz właśnie ten tak, że masz ten taki cross save, że zalogujesz się i oni tego pilnują, żebyś za każdym razem na jakiejś platformie, na jakiej jesteś, nie musiał znowu jakiegoś kodu skanować, gdzieś tam dociągać czegokolwiek, tylko automatycznie. Pilnuje ci, że tu skończyłeś. A, już mówię. Cyberpunka odpaliłem na Switchu z Cartridge'a i miałem cross Save z Playaka i Xbox'a, więc wszystko to działało. To też, tak, no. no. projekt też to ogarnia. I to jest właśnie coś, co moim zdaniem jest przyszłością takiego grania multiplatformowego. Bo Bo e, no, Chyba należymy do jakiegoś takiego nieelitarnego grona, że mamy po prostu po kilka wersji tego Cyberpunka. Nie? Bo ja mam Cyberpunka ja mam wszystkie. Na, na, i na Playstation, i na, i na PC ja i teoretycznie mam na, na, na, na Steam Decku, nie? ale to jest to samo, nie? co z tym i po prostu wiesz tak, móc w, w tym momencie, w którym ci najbardziej jest wygodnie grać, to jest, to jest świetna sprawa. Szczególnie, że te gry są długie i czasami jakieś takie nudniejsze fragmenty. Lepiej jest Aha. przejść po prostu w, w takim, w takim nie wiem, trybie przynośnym, bo robisz to przy okazji. Nie? W tym sensie możesz sobie na przykład słuchać czegoś czy, czy, czy coś. I, i, i ten. Ale to jest, to jest jedna rzecz, nie? Po prostu ja bardzo lubię Steam Deck'a, bo ym, jako, bo on jest traktowany jak konsola. Wiecie w to, ogóle, że dzisiaj twórcy yy, ba, yy, Baldur's Gate 3 ogłosili, że stworzyli specjalny build natywny pod Steam Deck'a? No. Dzisiaj. chwała im za to. No chwała, ale to pokazuje, jak potężny wpływ ma Valve na branżę, nie? No bo Samą tak naprawdę... Wytestowaliście te wszystkie inne Lenovo Go, Asusa, Rogalika, czy jak się tam Ja mówiło? nie. No ja też nie, ale znaczy mnie nie że... przekonuje to, że to jest, że to jest Windows, Windows, no nie. No. No właśnie, to co mówisz, że SteamOS i ten Big Picture jest dla mnie taki, wiesz, jak konsolowo, doświadczenie konsolowe i to mnie przekonało do Steam Deck'a, którego dwa razy kupiłem, dwa razy sprzedałem, ale to inna historia. No. I tak to byś, widzisz, w Borderlandsie byś grał, gdyby nie to, że sprzedałeś zdrajca. Ale to Borderlands na Steam Deck'a i jeszcze lepiej chodzić nie, na PlayStation śmieję. 5, było super. Now, właśnie, Dachman, nie myślałeś o się Now? Wiesz, oni tam teraz w ogóle rozwijają się cały czas i mają... jest natywna aplikacja GeForce Now na Deka. Yy, teraz tą, wpro, U mnie to raz różnie jest z tym streamowaniem, wiesz, jeśli klik... chodzi o jakość. Ja no na przykład grałem przez y, Xbox Clouda, tak? To chyba jak się tak nazywa. Ale to nie. Sidway's The Deep. Słuchaj, nie, I nie. to po prostu wyglądało ale to, to, ja strasznie ja mówię o GeForce Now, no, który no. jest najlepszą usługą i to nikt mi za to nie płaci. Jest GeForce Now, potem jest przepaść, potem są kolejne usługi. Rozumiesz? Po ale prostu... wiesz co? Powiem ci szczerze, na, na przykład na PlayStation Portal, bo samo urządzenie jako pilot do obsługi PlayStation 5 dla mnie bez sensu, ale to, że tam, jeszcze znaczy bez sensu, do łóżeczka, tak, ale nie po to się kupuje taki sprzęt za tysiaka, ale tam jest właśnie opcja streamowania w wersji beta z serwerów Sony i te gry naprawdę super działają, bo odpaliłem Cyberpunk'a z chmury bezpośrednio u nich i wyglądało jak na PS5, no powiedzmy, że jakieś tam, wiesz, na pewno były e, kosmetyczne zmiany czy downgrady, ale wyglądało to i chodziło super, najważniejsze. Lepiej mhm. niż na to obsługa PlayStation 5, do czego to było zaprojektowane pierwotnie. Słuchajcie, ja Wam powiem tak. GeForce ma na 2 ma natywną aplikację. W tym wyższym pakiecie obsługuje 90 klatek, można grać w 10 Hz. O. Obsługuje HDR. Obsługuje, także naprawdę warto. To się... muszę kupić z tym deka OLEDa znowu. Jezus Christ. No. Ale OLED ma jego... HDR? Tak, tak, tak. tak ma. I właśnie to jest nieco ja Jedyna rzecz, to, co, co bym tak chciał, to bym tego oled e, deka że ja po prostu jest. lubię mojego. Ja mam taki sentyment, nawet jak mi tam ten bumper prawy ma ten Stara. sam problem, co wszyscy inni mają, to jednak po prostu mam jakiś taki sentyment, wiecie, bo Steam Deck przez to, że no to jest taka platforma mimo wszystko otwarta, ona nie jest zamknięta jak konsola, ona ma infrastrukturę Steama, ale ja mam te wszystkie inne sklepy podłączone, bo ja mam sklep Pika i mam sklep Goga, i ja na przykład na Gogu wolę kupować gry. Mam jakiś jakiś sentymat, to, to nie ma nic wspólnego z tym, że to jest Polska nie? i że w ogóle mają fajne pomysły, jeśli chodzi o, o, o konserwowanie gier, nie? I te wszystkie ich programy. Tylko po prostu uważam, że, yy, że, że, GOG, jest, że Gog trzeba wspierać, nie? I jak mam do wyboru kupić na, na, na Steamie, to, czy na Gogu, to kupuję na Gogu. I ja odpalam te gry. I ta, te, te aplikacje, właśnie, czy to Heroic, czy jakieś inne rzeczy, które pozwalają na to one działają rewelacyjnie. I to, że na przykład ja mając do wyboru, tak gram na przykład teraz Follow night pierwszego, bo nigdy nie grałem i e, kupiłem na Gogus, zrobiłem błąd, bo się okazało, że jak wyszedł Silk Song, to się pojawiła promocja 50%. I, i, ale wiesz, no, że GOG ma, wiesz, że GOG ma 30 dni na zwrot? No wiem, ale to, to chciał, nie. Chciałeś że, być miły dla że, Polaków. To nie, to, to, to chodzi o to, że po prostu doszedłem do wniosku, że ona aż tyle nie kosztował ten, ten Hollow Knight, żebym, żebym teraz dar to o te kilka. Jakby to była taka gra, na przykład, nie wiem, że jest 60 dolarów, tak, i nagle kosztuje 30. No nie, no to jest spora różnica, nie? Ale mhm. tam tam jakieś 5 dolarów czy coś w plecy to jeszcze jest do przeżycia. Ale na, jak się instaluje grę, bo chyba Hollow Knight ma w ogóle wersję Linuxową. Taką. Po prostu jest, jest ta, ta wersja, nie? Jest gry. Ale doszedłem do wniosku, że ona jakoś dziwniej działa, jakiś, nie, wiem, nie obsługuje, pada czy co, coś takiego dziwnego było. To po prostu zainstalowałem na, na Steam Deck'u Windows'ową i, i podłączyłem pod Protona. I działa rewelacyjnie. I dla mnie to jest, to jest magia tego, tego deka, że ten Proton tłumaczy te Windows'owe gry. Nie wiem, jak, jak to robi i one czasami działają lepiej. Tak. to nie jest wymagająca gra, ale miałem mnóstwo innych takich przykładów. Albo shadery, nie? Shadery tak. ci ściąga i od razu działa i się nie kompilują. W no, trakcie, no, w locie. Nie, ja uwielbiam też tym deka i w ogóle ja też Kronosa kilka ja kilka godzin grałem na deku na Kronosie. I byłem zaskoczony, że to jest Unreal Engine 5, a jak to dobrze działa i to jest stałe, czyli klatek trzyma. Byłem przy, mhm. po prostu byłem pewien, bo te gry na UE5 to jest jakby to jest taki kryptonit deka, no nie? Gry na UE5 na deku nie działają, tak prawie żadne. Tak. A tutaj tak, na przykład w, w ogóle jeszcze przed, kurczę, ten, przed premierą blu, to w ogóle... Blueber cały na biało. Tak. Ale jeszcze przed premierą? No. Kilka dni wcześniej no. yy, yy, była fatalna optymalizacja. Możliwe. I oni ją rzutem na taśmę, dzień przed premierą, czy tam jakiś taki była ta, ta paczka tego yy, pierwszego dnia, która, która to poprawiła. I ja jeszcze tam troszeczkę bawiłem się tymi yy, upscalingami, tam zmienię zrożenie i tak dalej, więc ja jak yy, Kronosa grałem, tak, że miałem między 40 a O, wow, 60. To szalałeś. Tak. Ja grałem w 30. To, wiesz 30. Ja w ogóle przeczytałem na jakimś tam poradniku, żeby nie używać tej natywnej wersji Kronosa, która jest jakby, no uruchamia się automatycznie, tylko po prostu użyć tego takiego protona, wiesz, GE. Mhm. Kojarzysz tego? Proton GE jest taki dodatkowy. No znaczy, ja, ja w ogóle wybier, jak wybieram z tych takich gier dodatkowych, to ja tak zawsze wybieram eksperymental bo ale tak, taki... bo, to, ale to, bo to są, te, bo to są bo eksperymenty i tak dalej, to, to są i te hotfix, to są te walwowe, ale tak. oprócz tego masz taki Aha. community specjalny Proton, który jest jeszcze lepszy. Proton GE się nazywa, A. to jest od Glorious Egrol. Jest kolej, który maksywkę, jak wiesz, Glorious Egrol. Czyli tam, wiesz, jakiś tam chwalebny, chwalebny pasztecik z jajkiem i po prostu yy, mm -hmm. on cały czas jest update'owany. Polecam Ci, jak używasz Steam Deck'i do tych pluginów, nie wiem, czy masz to Steam Deck'i, czy nie używasz tego. Jest taki bardzo fajny program. Nie, do, nie. Do... znaczy kiedyś miałem Deck'i, ale tak mi ten interfejs jeszcze jakoś się tak dziwnie coś tam zaczął krzaczyć, że wystraszyłem się, że mi się coś popsuje. To polecam wrócić, bo ma super pluginy, wiesz, można na przykład plugin, który wyświetla HLTB, ile masz, gra się zajmuje, wyświetla Ci, słuchaj, to taki banner jest taka stronka ProtonDB, nie wiem, czy kojarzysz. Proton DB, to tam się sprawdza właśnie, jak gra działa. Tak. No, i na no to ja kojarzę, tak. tak wyświetla tak. ci w sklepie, na stronie sklepu, ten, tą, ten, ten, ten banerek z Proton DB, jak dobrze gra działa, wiesz, na Protonie, nie? Czy tam mm -hmm. z Excel, no to ja to czy, zawsze w Heroiku sprawdzam, no, nie? Bo w Heroiku tam okay. wchodzisz w tą zakładkę i tam masz te oznaczenia, że masz Gold, Platinum, No, Silver, ale to możesz mieć zintegrować nie. ze sklepem Steam. To jest Super. O, o, dzięki, okay. dzięki temu Deki. Także Deki to jest potężne, na, potężne narzędzie, bardzo polecam. Masz w ogóle plugin do FrameGen, a możesz włączyć FrameGen w każdej grze, która wykorzystuje FrameGen AMD. No nie, jesteś w stanie mm -hmm. y, uruchomić go wiesz, y, na deku. Ja nie no. mówię, że akurat FrameGen na deku to jest dobry pomysł, ale tak. to działa, nie? Jest, to, jest to możliwe. Jest naprawdę dużo fajnych y, tych, fajnych pluginów. No to ale to a propos polecam. właśnie, jak no. to się mówi, czapki z głów, Szapowa. No, no. To, to co Techland zrobił z Dying Lightem, the Beast, jeśli chodzi no. o Deka. Nie wiem, czy, czy... Jeszcze nie grałem na tego. Po prostu jestem w szoku. Tak. Mm -hmm. Ale, bo tam mi się wydaje, że oni używają jakiegoś innego typu eskalera, tego upscalera, czy jak tam, czy, czy sampler, scaling, sampling, nie wiem, jak to się nazywa, że to nie jest DLSS, że nie FSR. Znaczy, ja włączyłem FSR na chwilę tam i, i działa fatalnie, więc po prostu zostawiłem mm. to, co było ustawione przez nich. Parę rzeczy tam mówię, a świetnie to działa, bo to wiesz prawie po 60 jak podchodzi, więc tutaj jednak wiesz z niskich na wyższe, czy coś takiego i szczerze przez to, że ta gra jest na małym ekranie e, i ona ma taki swoisty nie taki bardzo realistyczny wygląd nie jakby to powiedzieć, że, że postacie wszystko dobrze wygląda, nie? w ogóle to, to rozciągrywanie tych e, e, gryzoni fantastycznie, ale chodzi o to, że jak patrzysz na krajobraz który jest ładny no to masz na przykład te drzewa, to one wyglądają jak kopiów klei, nie? że tam te wszystkie choinki są takie same i po prostu jest ten. Oczywiście, upraszczam, no nie, ale, ale to, to nie jest coś takiego, że jak patrzysz na przykład, nie wiem, jak miałeś Assassin's Creed Shadow, nie, i patrzyłeś na, na ten krajobraz, no to po prostu zachwycałeś się, bo to wyglądało ultra realistycznie, pocztówkowo. Tutaj jest troszeczkę inaczej, nie powiem, to ma swój, swój sznyt, ale chodzi mi o to, że na konsolach, czy na, na, na PCcie no wiadomo, że tam wszystkie wchodzą te jeszcze wodotryski dodatkowe, ale chyba nie ma ray tracingu. z tego co wiem, bo ale chyba dopiero te Tak, to... nie ma ray tracingu, jeszcze ma, ma być. Powiem, że to jest trochę słabe, bo wiesz, już kurczę, Dying Light 2, te cztery lata temu miał ray tracing na premierę, i oni się w ogóle chwalili tym raytracingiem, zapowiadali go, a tutaj ewidentnie po prostu wydali grę, która nie ma wszystkich feature'ów. No, ale tak. swoją drogą... Dajka ale ale chyba, to wygląda no, dobrze. Bo zobaczcie, no, ale... Dajka ale nie był, o to chodzi, no. Dachman. Chodzi o to, że jest regres w, super, Serio, w poprzedniej fuck. części i że oni obiecali ten Ray tracing, chwalili się nim, że on będzie w grze, a potem sami przyznali, hmm. że Ray nie był gotowy na premierę. No to nie, to nie Ray nie był nie, nie był gotowy na premierę, tylko gra nie była gotowa na premierę. Rozumiesz? Ale tak same, ona nie ma figura. Zobacz, wyszedł Dying Light 2 na konsolach, wyglądał biednie, bo biegał w 1080p na, na tym, na Xboxie Series X, pamiętam, do dzisiaj na PlayStation 5. Dopiero potem dodali jakiś tryb zbalansowany na Xbox, jak już grę skończyłem, ale podobnie jest, co mm -hmm. mam wrażenie z Dying Light The Beast, który no, wygląda ok, rusza się dobrze, ale ta grafika taka jest, powiem wam. No nie jest to topowa produkcja AAA, jeśli chodzi tak. o PS5 Ale To jest ich, ich chyba engine, Chrom. nie? To, to jakiś... jest Chrome engine. Tak, tak. tak. Oświetlenie wersja. jest świetne. To bardzo mi się podoba to światło, jak się tam układa, jest takie plastyczne i pięknie to Aha. wygląda. a te skały... oni no mają te efekty, te okluzje. Tak, też tak, się... świetnie og... wygląda i opady, nie? Natomiast zwróć uwagę na skały, które zawsze wyglądają tak samo, takie półokrągłe i zaznaczone na biało, że można by było się po nich spinać. Albo właśnie jakieś te lasy czy choinki, które wyglądają jak kopił w klej. Okej, okay, to są rzeczy, na które zwracam uwagę, bo, bo po prostu często zwracam mm -hmm. uwagę na grafikę, tekstury, ale okej, a chcemy o grze grze już gadaj, przychodzimy do niej w ogóle? Tak? Nie, no to może za chwilę będziemy to, to W sumie to ja tylko tak powiem, bo wracając do tego tematu tych Xboxów, mm -hmm. Bo było takie w ogóle pytanie, zanim znowu e, Epic Fail Podcast e, zniknął z Eteru na kolejny pewnie rok, to znaleźli takie no? ostatnie... No oni mieli taki moment, Ta, że wrócili do nagrywania, super. nagrali chyba co dwa dni nagrywali Ja podcast. nie mogę z nimi. Ja ich lubię, ale po prostu nie mogę z tym. Ja ci mogli I coś zniknieli. powiedzieć, nie? A to się nazywa słomiany Oni zapas, Drugi raz zniknęli, wiecie, oni wrócili po już tam latach, no nie? No. Potem zniknęli bez słowa na, nie wiem, rok, wrócili okay. na trzy odcinki, znowu zniknęli bez słowa. Ale to, się to mi się, się podoba, bo to jest po prostu tworzy jakiś taki folder w tym naszym... To jest takie, wiesz, to jest takie wywalenie wiesz, w ogóle kompletne na, na tak. słuchaczy, że po prostu szacun. Y -y -y. Y -y -y. Ale oni zadali takie pytanie, bo Ryan zadał takie pytanie, że y czy te taryfy, i to było 4 miesiące temu, y -y. czy taryfy i sytuacja na świecie, chyba tak to parafrazuję, bo nie dokładnie, nie spisałem zbyt pytanie, wpłynie na opóźnienie kolejnej generacji bo jest przeciek na temat PlayStation 6 nie wiem jaki to jest przeciek, mówi się też o tym że owszem Microsoft pracuje nad kolejnym sprzętem, nad kolejną konsolą, ale nie, Was zapytam, czy myślicie, że, że PlayStation 6 w 2027 na przykład się pojawi, czy, czy wcześniej? Nie, za wcześnie znaczy, ja mi się wydaje, że PS6 się pojawi w 28 najwcześniej, nawet patrząc na ten cykl, to no, będzie 8 lat, nie? W sumie to może być za długo, no to 27, 28, 27 końcówka 27, to miałoby sens chyba, ale masz rację, był jakiś wyciek specyfikacji całej na necie, e, teoretycznej, tutaj. no jestem ciekaw, no, a teraz mają w ogóle dodać tego FSR-a chyba czwórkę do PS5 Pro, od stycznia lutego, coś czelny mówił, że będzie update, więc e, software'owy, no, ciekawe, bo trochę to po, może pokażę jakość tego PS5 Pro, które do dzisiaj, wiesz, jak słuchamy o Silent Hill F czy Borderlands, czy co tam było? Silent Hill 2 remake do dzisiaj ma problemy z wyświetlaniem. To jest PS5. dla mnie w ogóle tak niepojęte, że Sony tego dalej nie ogarnia. Sony, a wiecie, akceptuje, wiecie, te, te no jakby te bildy, nie? Oni mają ten swój niby hmm. certyfikację. I słuchajcie, no, dla mnie to jest niewiarygodne że gracze kupują, dopłacają, ja sam jestem tym frajerem, można powiedzieć, który sprzedał PS5, no tak, ja też, dopłacił no. tam półtora kafla praktycznie do tego, mhm. prawie drugie tyle, wiedząc nawet, że nie dostanę drugie tyle mocy, a i tak gry po prostu... A i a i tak gry po prostu chodzą źle. Ja mam wrażenie, że wiesz co, jak było PS4 Pro, które kupiłem, to dało mi HDR, ten checkerboarding do 4K i się wtedy cieszyłem, że to wszystko lepiej wygląda. Bo tak było czuć, że jest mocniej i lepiej, nie? Szczególnie jak ktoś miał telewizor 4K. A tutaj nie mam takiego wrażenia. Mam wrażenie, że okej, okay, może te tryby są lepsze, tak jakby... W jakim to ja teraz trybie gram Czekaj, A o czym ja gadam? The Beast czy Metal Gear Solid Delta, to jest dobry przykład, gdzie na bazowej PS5 masz chyba tryb jakość i performance klasycznie, a na PS5 Pro masz, nie ma żadnego trybu. Masz tryb teoretycznie wiesz, 60 klatek w jakości, ale wygląda to źle i spada, <śpada> spada klatka, nie? No. Mm -hmm. Mm -hmm. no ale to, y nie wiem, to mówicie, że... Że nie ma się co obawiać, że ten cykl nie zostanie zachwiany 7-8 lat. No 8 lat to była taka górna granica. nie? No to Ale prawda. Bo właśnie to miałem to było pytać, dużo, jak nie? wy obstawiacie, kiedy wyjdzie konsola nowej generacji? Bo właśnie ja 2028. A ja 7 listopad. No. Ja 2007. Ciekawe. To 2027. No listopad, to jest nie? to ciekawe, bo no. ja obstawiam 8 lat, poprzednia generacja miała 8 lat. Tak? Dobrze chyba mówię. Czy ja bym bardzo chciał, Sześć. zamiast nowej, ja nowej co ty... konsoli, siedem, nowej generacji, siedem, siedem. nową siedem. wersję PlayStation 5, no zobacz, taką z taką z nim. Przepraszam, zamiast 2013 PS4 premiera, no, w 2013. No. A w 20 dostałeś to PS5. To masz 8 lat, no, 8. Ale w 20 PS5 dostałeś. No to masz 8 lat. A, okej, okay, dobra, muszę Jak... dodać rok jeszcze, tak, tak. tak, tak. No, okay, okay, ja dlatego uważam, że tak będzie 8. Okej. Okay. bardziej, że, wiecie, spowolnił postęp. Więc jak się chce, żeby był duży skok między generacjami, no to jakby to trwa dłużej. Hmm. No i też można powiedzieć, że. E, Switch tak, bo 2... czekamy na Intergalactic, masz rację. To tak. musi wyjść na PS5 jeszcze. <laughs> Zapomniałem o tejże. Ale może jutro, jutro będzie jutro. pokazane. tak. Ale wiecie, Switch 2 pokazuje, że nie musisz mieć mostu. A sprzętu. to Nintendo jest, to wiesz. Robisz po raz jakieś sztuczki programistyczne, coś tam y, y, grzebiesz tym i w wersji tej Portable, bo. Ja rozumiem, że może Kronos czy, czy Star Wars Outlaws no nie wyglądają tak no, dobrze, Cyberbank jak... Cyberpunk świetnie wygląda. No właśnie. że Do że czasu. To jest sprzęt, który po pierwsze działa troszeczkę lepiej. Połknę tego, tego śledzia. No. Niż Steam Deck. Ale też przede wszystkim jest wydajniejszy, jeśli chodzi o baterię, Bo e, w Cyberpunk'a na, na tym, czy na przykład, nie wiem, czy Kronosa, czy Dying like biz jak... Jak odpalasz na, na Steam Decku, no to, to, to ci wyje, nie? Te to to hmm. 25 W, no to, to schodzi. No nie? I to jest. Jak godzinę pograsz, to jest wszystko. I, i, yy, ale to też pokazuje, no nie? że te, i Steam Deck, i popularny Steam Decka, i Switch 2 powoduje, że naprawdę nie trzeba się ścigać o, o, o te rozdzielczości i tak dalej. Tylko trzeba nadal pamiętać o, o rozgrywce, o jakichś innych aspektach. I jeśli uda się przyhamować nie ten pęd do tego, żeby gry były ładniejsze, albo miały ładniejszą grafikę, więcej wodotrysków, no to, no to nie będzie takiej potrzeby, wiecie. No, no bo jak, jak wyglądają te gry od Nintendo? Teraz. One wszystkie są stylizowane, żeby pokryć pewne braki wydajności, nie? I to się na tyle sprawdza, że ta stylizacja jest chwalona za kierunek artystyczny. No, no bo ona no bo jest nie mi, że, że gdyby, gdyby Switch miał moc, powiedzmy PlayStation 4, to czy Breath of the Wild nie wyglądałby jak Red Dead Redemption? Nie wyglądałby, wiesz dlaczego tak uważam? Bo weź pod uwagę, że Gamecube był bardzo mocną konsolą hmm. i w te swoje czasy. I co? I tak mieliśmy jakieś te Pikminy, nie? Wszystkie te Mariany, Zelda... Słuchajcie, co, co wyszło na, na Gamecuba? Wind Waker, tak? Najbardziej kreskówkowa, cel shadingowa <głos> tak. Zelda w historii. Więc jakby obalam to. <głos> obaliłem to. Tak, Dziękuję. Tak, tak. A później wyszło Wii, które tak. było GameCube'em, ewentualnie no. dwoma Cube'ami z klejonymi taśmą. Tak? No, dokładnie. Tak. Tak, Wii dokładnie. to w ogóle miał chyba moc porównywalną do pierwszego oryginalnego Xboxa. Być może, nie zwiłem się wcale. To, to, totalnie, no. tak, totalnie tak. Ale nadal w ogóle... Nie, no ja w ogóle Wii to raz na jakiś czas odpalam, bo kupuję jakieś takie totalnie gry nieznane przez nikogo I, i teraz jakieś nie wiem deadly creatures kupiłem o, o jakimś opolowaniu, bo bardziej mi chodziło o to, żeby mieć taką grę celowniczkową. I powiem tak, że niektóre gry wyglądają fenomenalnie na Wii, ale to są właśnie te gry, które są stylizowane, które mają taką grafikę, żeby ona wyglądała ładnie, ale kombinacja tej niższej rozdzielczości i tego, co oni tam yy, próbowali zrobić, żeby jakieś takie teoretycznie mocniejsze gry chodziły na, na Wii, no to mamy później takie Alone in the Dark, już zapominam, która to była część, ale jest takie Alone in the Dark część, gdzie po prostu nie widzisz, co jest na ekranie, bo jest tak wszystko rozmyte. To jest, to jest koszmar, nie? jak, jak, jak niektóre wyglądały i co przechodziło, no ale z drugiej strony no, mogłeś pograć w Call of Duty na, na, na Wii i miałeś jakieś kosmiczne sterowanie. Ta i spadki klatek, no, ale... cuda, cuda na kiju. Tak, tak. No dobrze, to panowie, bo yy, zahaczyliśmy kilka gier, które ostatnio no. gramy. Hmm. Więc ja bym zaczął od tego, m, tego zakonu olbrzymu, bo to jest najkrótsza. Opowiadaj. E, to opowiadaj, bo ja. Znaczy gra, bo to jest dodatek. Czekano. Mnie zagadki, ja, ja tylko pamiętam, że jaką zauważyłem na początku. Trudne zagadki, mm -hmm. bo dla mnie zagadki w India nie były banalne. Prawie mm -hmm. wszystkie. A tutaj zacząłem, zacząłem się na nich blokować. Takie znaczy, podane, z zagadkami, ja, ja mam problem z zagadkami, które składają się, z, um, znaczy, które. Jest, jest, jest taka zagadka w tym i to była jedyna zagadka, która mi e, napsuła krwi, bo, e, no ale to, nie wiem, znaczy może wspomnę o tym, znaczy nie powiem jaka to jest zagadka, ale generalnie chodzi o to, że e, nie rozumiem zagadek, które są pisane e, w sensie, e, że, te, że jest jakimś takim... Mm, mm, to powiedzieć, że to był dobry przykład, żeby też za bardzo nie zaleźć, ale chodzi o to, że na przykład znajdujemy jakąś notatkę, która nam w jakiś taki zawalowany sposób mówi o czymś i na podstawie tej, tej notatki i tego musimy na przykład poukładać coś, nie? I w Kronosie było tak, że na przykład moim zdaniem zagadka była źle napisana znaczy nie, nie jasno, ale nie była na tyle skomplikowana, że nawet ewentualnie w jakimś tam momencie metodą polu błędów udało się tam pewne rzeczy poustawiać, nie? I to była właściwie jedna, trud, jedyna trudna zagadka w Kronosie. I w, w Indiana Jonesie się Ta zagadka była jest... popsuta, ona po polsku była bez sensu. Ja I po angielsku na to angielski. Samo. Na angielski nie, ja ją rozwiązałem, po tym jak na angielski zmieniłem. A ja grałem i tak, i tak i to, jest, i to brzmiało tak samo, no nie? bo mi chodziło o to, że naprzeciwko no nie? powinno być, a nie obok, no ale to jest i w jednej i w drugiej wersji moim zdaniem tak było, ale, ale kojarzę, o co mi chodzi i w Indiana Jones jest kilka zagadek i muszę przyznać, że to była jedyna zagadka, która sugerowała, bo miałeś jakby miejsce, co miałeś coś poprzekręcać, tak? I co przekręcić w jakim kierunku było sugerowane z tych tekstów. I ja w ogóle jedno, jedno mi się udało jakoś przypadkiem zrobić, a resztę to już nie. To już musiałem się jakby używać tego systemu podpowiedzi samej gry, żeby mi zasugerowała coś i, no i nie byłem tak do końca zadowolony z tego efektu. Ale generalnie o co chodzi? To jest dodatek, mały dodatek do, do Indiana Jones, który się gra będąc jeszcze w, w Watykanie. Po prostu kiedy mamy do DLC, jeśli ktoś ma wersję Deluxe, albo ktoś sobie kupił do DLC, to po prostu pojawia się taki, taki komunikat, że jeśli pogadamy koło fontanny tam z ojcem Richim, no to dostaniemy powiedzmy jakby informację na temat właśnie tego, znaczy co możemy zrobić, żeby zagrać ten dodatek. Nie? I, I okazuje się, że tam dostajemy takie, takie polecenie, prośbę, żebyśmy czegoś poszukali. I to jest po prostu taki początek moim zdaniem bardzo fajnie sformatowanej przygody. Ja nie wiem, dlaczego Tomek się nudził, bo tam mówiłeś, Rafał, że, że go to wynudziła, ale dla mnie to no była właśnie. po prostu poezja. Bo to było tak, bo to jest bardzo ciekawie zbalansowany dodatek, bo on zaczyna się, znaczy on jest tak zrobiony, że tam są i zagadki i jest też walka. Ale ja już tak chyba po tym Kronosie, wiesz, do tej walki, to w ogóle podchodziłem, jakbym. Wiecie, no byłem Terminatorem. Tam, mm. tam jest taki moment, że naprawdę, no nie wiem, może czegoś nie wiedziałem, ale jest taki moment, że musimy y, walczyć z większą grupą przeciwników i też nie miałem y, jakiegoś większego problemu. No Trochę trzeba pobiegać, trochę trzeba się tam wygimnastykować. Można używać tego rewolweru, można używać innych przedmiotów oczywiście do walki, no bo to jest jakby też Jedna z cech z Indiany, że jak widzisz, że jak jest jakaś łopata, no to też jest, ona służy do kopania albo do, do spalnięcia kogoś w głowę. Ale generalnie ta, ten balans, wiecie, tej eksploracji, tej walki i tych zagadek strasznie mi siadł, szczególnie, że to jest gra, znaczy ten dodatek, nie wiem, no, mi ciężko jest powiedzieć, ile godzin spędziłem, ale nie jakoś specjalnie dużo i, i się bawiłem świetnie, bo tam jest tak, że w pewnym momencie, jak na przykład wchodzimy do takiej, wiecie, jaskini i już widzimy, że będziemy się gdzieś wspinać, że coś będziemy kombinować, że musimy się rozglądać, że to jest taka ścieżka zdrowia. I jak to mi, nie wiem jak to powiedzieć, że po całym tym stresie z Kronosa, gdzie tam po prostu, gdzie nie poszedłeś, to flaki, to, to krew, to posoka, to ten, to wiecie, to napięcie. Tutaj wchodzicie, jest pewne napięcie, bo tam y, taka lekka groza jest tego nieznanego miejsca, no ale to nie jest horror, to jest, to jest przygoda. To są jakieś takie miejsca, które, które odwiedzamy na takiej zasadzie, że, że wiecie, że ścieramy ten kurz, szukamy jakichś skazówek, y, eksplorujemy no, coś w rodzaju, jakiś, jakiś, no nie katakum, nie wiem jak to powiedzieć, ale generalnie bardzo mi się po prostu podobało to, że ja w tej grze zupełnie yy, wszedłem w, inną, w, inny, w inny klimat niż, niż właśnie po Kronosie. Nie? I, ta, I to kino nowej przygody ono jest. I znowu mówię, kurczę ten. ten... I przez chwilę grałem nawet po polsku, nie, ale znowu przedstawiłem się, mówię, że Troy Berkert tak świetnie Najlepszy. podkłada głos, robi głos Harrisona Forda że ja chcę po prostu wejść znowu w ten świat Indiana Jones'a takim na pełny i pojawiłem się świetnie jeśli chodzi o zagadki nie ma ich dużo, ale najbardziej mi się podobały te zagadki, które wymagały od ciebie na przykład, no nie wiem, że coś tam przestawiałeś ale jednocześnie musiałeś się roze rozejrzeć po, po, po, mm, dookoła nie? żeby poszukać wskazówek, musiałeś się gdzieś wspiąć żeby coś zrobić i nie na takich pierwszych, znaczy nie czy pierwszych czy nie, ale takich z trudniejszych zagadek, bo tam oczywiście są jakieś takie mniejsze, że gdzieś musimy chodzić, tam liczyć, nie wiem, tych, tych herubinków, no nie na, na, na obrazkach, takie rzeczy, no to to są takie proste rzeczy, nie? Ale jest ta zagadka z wodą. Może nie będę za bardzo zdradzał, ale Łukasz ty kojarzysz, prawda? Tę zagadkę? W Indianie? Tak. Wiesz co, ja bardzo mało grałem, więc jeśli to jest w tym... dodatku, Ale, destek, nie, ale to... nie, nie, ja mówię o tym dodatku, no. a w nie grałeś w zakon olbrzymów dodatek. No właśnie nie, początek tylko. Aha, aha. To nie, to tam jest taka, taka zagadka, która na początku mi bardzo jakby yy, napsła krwi, bo ja po prostu myślałem, że muszę zrobić tylko to, co mam w obrębie tej zagadki. I później zacząłem się rozglądać że i tak mówię, kurczę, no to coś jest ten. I później nagle patrzę, o, coś tam nie działa, bo coś utknęło ale jak się tam dostać? I to jest kolejny taki element tego, tego zagadki, jakby wchodzi element platformowy i to są takie najlepsze zagadki. To jest takie, to jeszcze z czasów, nie wiem, może z, z Tomb Raidera, gdzie je trzeba było coś znaleźć, coś przestawić, jakąś dźwignię i tak dalej. Oczywiście e, tutaj jest więcej takich, e, takich skondensowanych miejsc, nie? że nie musisz pół świata tam przebiec, żeby, żeby coś zrobić, tylko masz e, e, pewien układ, pewne zasady, no nie, jak w tym układzie coś się zmienia i zaczynasz się bawić właśnie w tu w przekręcanie, tu układanie, tu sprawdzanie, czy to działa, czy nie i ja uwielbiam takie zagadki, bo one sprawiają, że e, no, jak je rozwiążę, to, to, to, to, to czuję się jakby, że, że jeszcze... <grym> Jeszcze coś jeszcze, jeszcze, jestem, jeszcze jestem w stanie powiedzmy rozwiązać zagadki środowiskowe takie trudniejsze, ale przede wszystkim, że one po prostu dają nie tylko tą satysfakcję, ale masz takie wrażenie, że nikt tam twojego czasu nie marnuje, że, że nikt ci nie podkłada kłód, bo też jest tak, że ta gra jest bardzo nowoczesna. Ten aparat fotograficzny, który mamy, on nie tylko zbiera, yy, yy, znaczy nie tylko robimy zdjęcie, żeby na przykład dostawać te punkty, które możemy później wykorzystywać na, na rozwój umiejętności, nie? Tam czytając te książki i tak dalej, tylko to jest też tak, że kiedy jest jakaś zagadka, to kiedy my robimy zdjęcie tej zagadki, to po pewnym czasie pojawiają się nam podpowiedzi. I tak jak mówię, raz musiałem skorzystać z tego i nie byłem z tego dumny, ale to był taki moment, że mówię, że i tak jakbym coś tutaj robił, to bym robił to metodą błędów i bym stracił dużo czasu, więc bo były takie zagadki, które faktycznie no nie wiem, jest taka zagadka z, z kulą i która się toczy takim, takimi różnymi powiedzmy rynnami w ziemi, nie będę zdradzał, ale jak ktoś grał, wie o co chodzi i tam jest ważna kolejność pewnych rzeczy, którą robimy. I na początku znalazłem tą kolejność, ale z, chyba z pięć razy podchodziłem do tej zagadki, bo, bo gdzieś e, jakiś błąd robiłem, że mi się wydawało, że to powinno być teraz, a nie teraz. Nie? I to jest. To są rzeczy, które moim zdaniem e, e, ten dodatek fantastycznie zrobił, a jak już się dochodzi do, do, do, do kilku takich momentów, gdzie jest ta walka, to ta walka nie jest w żaden sposób e, e, trudna. To nie jest e, walka na takiej zasadzie, że e, podchodzisz do co? Nie powiedziałaś, że zagadka z wodą. Chodzi o, to takie, o to takie. Węże. No, ja na tym utknąłem. W sensie utknąłem na tym. No nie to wiem, jest właśnie to, że. Odpadłem od tej to... zagadki. Bo ona jest no prosta. Ona, ma... ona jest prosta, tylko chodzi mi o to, że w... jest jedno miejsce, które, które jest z... zacięte. Nie? Ta jedna platforma się nie podnosi. Mm -hmm. Tylko nie, nie spojuj mi myśli, rozwiązania, bo wiesz. Nie, nie spojujcie no. rozwiązania, tylko po prostu tylko mówię, że, że jak rozwiążesz problem tego niepodnoszenia się tej, tej, uh -huh. tej platformy, uh -huh. to już później rozwiążesz samą zagadkę, nie? Okay. W tym sensie, że ten, więc, więc yy, yy, jak chcesz, będę twoim aparatem fotograficznym. To później możesz mi napisać, jak będziesz w tym miejscu, ja ci powiem i ten... Znaczy, ja akurat szanuję grę punkty. za to, że zmienili te zagadki, bo ja myślę, że oni to posłuchali feedbacku i po prostu ludzie narzekali, że ludzie narzekali. Że są zbyt banalne, i, tak. Że są zbyt banalne, nie? I po prostu poprawili to. No, nie, nie. Gdyby takie były zagadki w ogóle w, w, w głównej grze, to moim zdaniem, moim zdaniem ten odbiór jako takiej gry przygodowej właśnie z takimi elementami byłby na pewno wśród takich wymagających fanów, bo takich, którzy uznali to, że to jest taki walking sim czy coś w stylu, no, no. na pewno było to wyższe. Bo, bo wiem, że są osoby, które uważają, że nie wiem dlaczego, że Indiana Jones nie jest jakoś bardzo dobrą grą. A przecież dla mnie to jest, jest. gra roku. Świetne. Dla mnie to jest świetna nie. gra. Dla mnie to była gra tak. roku zeszłego. Tak. tak, też tak uważam. Nie, no, idealnie. Ja, ja jestem głodny klimatu, właśnie tego kina nowej hmm. przygody. Ja, ja bardzo lubiłem e, serię e, Uncharted i tak. bardzo mi się podobała ta, ta, ta, ta część z dziewczynami. Była super, ale ja mam taki po prostu sentyment do Natana Drake'a. Nawet do jego brata Sama, nie? bo oni to A słyszałeś te ploteczki, czy nie? Że no Dog pracuje rzekomo nad kolejną częścią, gdzie ma być córka Natana z Samem i z Wiktorem. No, no tak, ale ja nie, nie rozumiem, co oni mają do, na, do tego. Nolana Northa. Co oni to tak nie lubią? <laughs> Wydaje mi się, że może chcą zmienić wiesz, ciężar. Ale Troja Baker patrz Troy no. Baker... Nagrał się już tych kurczerów, a, ja, a był ten moment, bo nawet rozmawiałem, e, wspominałeś streamy Damiana właśnie, rozmawiałem z nim na, na jednym, że generalnie Nolan North bardzo ucierpiał przez to, że ma fantastyczny głos, ten swój naturalny i był taki moment z ery 360 że on właściwie się pojawił pojawiał w co drugiej grze, bo i był w Uncharted, i był w Dark Void, i był w Shadow Complex, tam było jeszcze kilka takich tytułów, wiecie, i to był, był w Assassin's Tak, w Assassin's Creedzie, oczywiście. Był I dasmondem. było coś takiego, że nawet Giant Bomb, dowcipni się, ustawili wśród swoich takich nagród corocznych, że najlepsza gra Nolana Norfa, czy coś takiego, czy, czy tam czy najlepszy Nolana Najlepsza Nolana Norfa, coś w tym stylu. I to sprawiło, że coś jak z, z gwiazdami filmowymi, wiecie, że jest jakaś popyt na jakąś gwiazdę, nie wiem, Chris Pratt albo jakiegoś, nie wiem, jakąś inną osobę możecie sobie tutaj wpisać, nie wiem, Ryan Gosling albo ostatnio yy, Pedro i co drugi film jest z nim i masz takie wrażenie, że już teraz nie otworzysz, tak jak się mówiło, nie, otworzysz rodówkę, a tam wyskakuje i trochę tak było, ale przyszedł ten moment, że właśnie pojawił się Troy Baker i on jakoś tak to chyba z, lepiej zbalansował, mimo że też właściwie on bardzo często używa swojego głosu w grach. I, i nie wiem na czym tak najbardziej Trójbeerklej wypłynął. Mi się wydaje, że jak dla mnie, to fenomenalnie zabłysnął w, w Bioshock Infinite. Nie wiem czy, czy pamiętacie jego rolę, bo Bookera grał, nie? Tego, tego głównego bohatera. I tam no, no, jest taki moment. Mm. Gdzie on i... i Zapomniałem się, ta dziewczyna nazywała, ta, ta, ta, ta bohaterka która którą Elizabeth. tam biegam. Tak. I tam jest taka scena, że oni y, śpiewają tą piosenkę, jedną z tych głównych, nie? i on gra na gitarze i to jest tak zrobione, fenomenalnie. Ja pamiętam, że Ken Lemin opowiadał to jako anegdotę. Nie wiem, czy jak gdzieś nie widziałem tego jako, jako fragmentu, jak oni to nagrywali. I on powiedział, że wy to robicie za dobrze, no nie? W tym sensie, że to jest jak po prostu, nie wiem, no Sheryl Crow i tam ktoś no jakieś tam wrzucił nazwiska, nie? Że, że to musi być mniej perfekcyjnie, żeby to było bardziej naturalne. I ja pamiętam po prostu e, Bioshock Infinite y, no, jako taką grę, która gdzieś stała tą, tą, tą, tą jego kreacją i e, w, od tamtego czasu oczywiście Troy Baker w ogóle nie zwolnił, nie? Że on nadal jest jakby Takim w tym momencie chyba numerem jeden, jeśli chodzi o, o aktorów głosowych. Nie? Było kilka innych jeszcze, na przykład pań, które były fantastyczne. Bardzo lubię Jennifer Black, chyba. Ta, która. Claudia Black. Claudia Black, przepraszam, Claudia Black. O, czyli Farscape. Farscape, tak, tak, tak, tak. Mój kochany serio. Słyszymy cię, Łukaszu, słyszymy cię. Łukaszu. Dobrze, dobrze. Tak potem tak. no. miałem się z Jennifer Hale. No. Ale nie, ale, ale, generalnie ja w ogóle ten zakon, zakon polecam, bo to jest coś, co, co przypomni Wam, dlaczego Indiana Jones był grom roku poprzedniego, i być może przypomni niektórym decydentom, które, którzy będą chyba brali pod uwagę Indiana Jones w tym roku, jeśli chodzi o, o, o nominacje w różnych kategoriach. No co dlatego, o tym? Żeby... Jak, jak gra nie jest zdominowana do TGA, mi się wydaje, w roku, w którym odbywa się ta gala, to już o niej zapominają potem. No i to będzie największy problem, bo ja mm -hmm. uważam, że, że yy, ja bym w ogóle chciał, żeby takich dodatków, jak ten, nie wiem, i on kosztował tam produkcji, czy czasu i tak dalej, żeby się pojawiało po prostu tak cyklicznie, wiecie, co, co, co kwartał nawet. <laughs> tak bym sobie życzył. Tak jak kiedyś sobie życzyłem, że te dodatki, które były fenomenalne do GTA 4. Pamiętacie Balada o Gaytonim albo, albo y, Lost and Damned? Że to był taki przykład na to, że, okej, okay, co by było, gdyby to GTA 4 było platformą i co jakiś czas zamiast po pojawiała się kolejna duża część GTA, oni robili jakąś tam historię w tym świecie. No i oczywiście to nie wypaliło. No nie no, pojawiło się GTA 5, pojawiło się GTA Online i, i, i świat już nie jest taki sam. Nie? To jest... No. Jestem, ale to jest to jest moja polecajka, hmm, taka mała. No ale panowie, to yy, nie wiem, chcecie przejść od, yy, do, do, do innego tytułu, który może graliśmy wszyscy? Na przykład, nie wiem, Dying Light Beast, czy The Beast, Czy wyście czy... już Kronosa totalnie mówili, czy... To no pewnie da. Znaczy, ja mam takie wrażenie, upyklane. że rozmawiałem o tym kronoś chyba w, w kilku różnych Spoko. sytuacjach. Dlatego tak. pytam, bo ja nie chcę tak. się powtarzać. nie Tym bardziej, że w ogóle mnie to zrobię, się zajawię bo myśmy nagrali do M2 z Razerem, z rozgrywki, ekstra rozgrywki. Tak. Bardzo fajną recenzję też Kronosa. Mhm. Recenzja trwa jeszcze a potem jest jeszcze 20 minut, z recenzji z spoilerami. Także godzina 20 gadania o Kronosie, więc też jakby ja, to ja może, nie muszę gadać. To ja może od razu polecę wywiad z reżyserami gry, który można znaleźć na Starym Graczu tam na YouTubie. Tak. Fajna rozmowa jeszcze przed premierą gry oczywiście. No ja muszę powiedzieć, bo nie możemy dwa słowa wiedzieć o Kronosie, że no. ja w ogóle, jeśli chodzi o Kronosa, za pierwszym razem jak przyszedłem, to w ogóle mi się tam strasznie namieszało, bo ja w ogóle byłem przekonany, że ten świat, kiedy podróżniczka jakby wchodzi z tej kopsuły, że to jest przeszłość, ale że ona jest taka, yy, taka bliższa tego, te, tej przeszłości, w której ona wchodzi przez te wyrwy. A to właściwie ona, przechodząc przez te wyrwy, przynosi się do tych lat tak, 80 -tych. Ja też się mhm. zamieszałem. No. A, a, a, a generalnie, jeśli chodzi o ten czas, no to to jest jakaś taka postapokalipsa. Tak. Ale, kurczę, to jest taka gra, Chronos, która pokazuje, że możesz zrobić tytuł, który... Znaczy ja uważam, że to jest, jeśli mówimy w takiej kategorii, że to jest jakby podwójne A. Ale to jest takie podwójne A zrobione perfekcyjnie. W tym sensie, że to nie może być gra tam oceniana 10 na 10 i to jest w ogóle jakieś ten, No bo bardzo ciężko jest zrobić grę idealną, która by się podobała każdemu. Ale jak, jak zobaczenia, jak ona dyskurs wywołuje. tak I, I jednak, że ludzie zaakceptowali to, że ona jest trudna, że ona przywróciła trochę tą kwit... Jak by to powiedzieć? Bo, bo to nie chodzi o, to, że, że gatunek survival horroru gdziekolwiek się wiesz, zawieruszył, wiecie. tylko chodzi o to, że... Ale de facto nie miałeś i... fajnego science fiction horroru survivala od czasów nie wiem, Ta... i Kalisto. protokołu. No bo porównywanie remake, na przykład po do czyno Kalisto na przykład czy do Dead Space'a, to, to są takie zupełnie inne gry, bo na przykład Dead Space mm -hmm. jest, jest taką grą, która... która... Oczywiście jest surdwerem horrorem, survival horrorem, ale jest pod wieloma względami dynamiczniejsza i troszeczkę łatwiejsza, jak sobie pomyślisz, więc, więc nie ma czegoś takiego, że jesteś aż w takim napięciu, że liczysz każdy nabój, że, że boisz się, że jak wejdziesz do tego pomieszczenia, to w ogóle zaraz cię coś naskoczy i, i nie, nie przejdziesz tego bossa i będziesz podchodził do tego 20 razy, bo nie. A to jest. I oni to przekuli w taki sposób, że to się okazało być zaletą, że po, po tych pierwszych takich negatywnych odczuciach, jakie miałem, w sensie nie należy do samej gry, do tego, do tego tej frustracji związanej, wiecie, z tym poziomem trudności, mm -hmm. to później ja nauczyłem się w to grać, uczyłem się to zaakceptować i sam gameplay sprawiał mi tyle jakby satysfakcji że to już nie było tym problemem takim, że ja mogłem podchodzić ileś tam razy do, do czegoś, być złym, ale jak w każdej takiej grze, get good, zmień strategię, pomyśl, co możesz zrobić, spróbuj jeszcze raz i no to jest coś takiego, co, co, co, co moim zdaniem naprawdę sprawi, że, że kolejna gra Bluebera, no to już, to już, to już będzie taki Wiecie, to już będzie coś jak... Gdyby oni na przykład zrobili Kronos 2, wiecie, żeby wykorzystać yy, yy, tą siłę marki, którą już mm. stworzyli, to może być coś takiego jak na przykład z, z Techlandem i z Dying Lightem. Że, że ten Dying Light jednak jest tak silną marką, że już to napędziło sprzedaż. Nie? Wiecie, że ludzie nie czekali na recenzję, żeby kupić Dying Lighta The Beast. Oni wiedzieli, że chcą zagrać, zagrać tę grę i dlatego no, Techland nie musiał się martwić o nic. Jeszcze tam jakieś prezenty podobno dawali ludziom, bo z okazji tam e, z, z tam 100-milionowej przedsprzedaży czy coś takiego. No Ale to jest ten. Ale. No zrobili ja, ja premierę jestem... dzień wcześniej. Przenieśli, jakby było oficjalnie. O. No to, to, to też tak miło z ich strony. No ale nie, ja, ja uważam, że Kronos jest po prostu grą, która na pewno będzie w, w mojej topce. Nie mieszczę jak wysoko, bo się okazuje, że wiecie, że to miał być taki spokojny rok. Że, to, że Expedition 33 miał dojechać na białym koniu, wygrać, zerwać jakby wszystkie te nagrody. A okazuje się, że co chwilę jakiś taki tytuł wodzi, który potrafi... i czarny koń. Ja myślę, że tak, naprawdę się tak. mało kto spodziewał po, po się Mimo wszystko, wiecie, naprawdę, no, grypę, oczekiwania prawda. były niskie, ta gra jest fenomenalna. W ogóle, słuchajcie, jest taki kanał Under The Mayo, to jest taki youtuber, co ma tam z 200 tysięcy subskrypcji i on lubi ogólnie scenarii horrory. Tam krytykował Silent Hila 2, ogólnie jest taki mocno taki krytyczny i często narzeka. On jest tak zachwycony Kronosem, że w że jego gra w ogóle, gra roku, w ogóle najlepsza gra tego bloku, jaka wyszła. Aż mnie sam zaskoczył, po prostu, wiecie, jakiś amerykański w ogóle, wiecie, youtuber, który po prostu często lubi narzekać, normalnie po prostu był w szoku. I on też powiedział bardzo, fa bardzo fajną, mądrą rzecz, która od niego go zgapie, że to jest gra z gatunku action survival horror. Mm. Że to nie jest survival horror, mm. to jest action survival horror. I to jest ważne. Nie? I to jest ważne. I nie ma dużo takich, nie ma, nie ma dużo takich dobrych gier. Nie tylko ten dubbing tak, boli. Tak, tak. Jak dwójka nie będzie na dubbingu, boli... to, to nie wiem. No, tak, no szczególnie życiu. W w ale dain... on się chyba pojawi, kiedyś myślę. Dubbing W dain dain dain dain się od razu mamy dubbing polski. No dokładnie. No. Kurde, słuchajcie, nie ma naprawdę nie ma wymówki, no. Mhm. ma francuski, wiecie. Pię... już to mówiłem gdzieś powtarzał, pierwszy Wiedźmin. Gdzie City Projekt w ogóle był po prostu, wiecie, Biedny. studiem po prostu biednym, strasznie, A czy na krawędzie bankructwa? Tak. Miał polski dubbing, gdzie jest ogromna liczba, liczba kwestii logowych. Dwójka miała polski dubbing. I też nawet nie były, wiecie, to nawet nie były gry, które działy się jakby w Polsce. Oczywiście to było polskie, ale CD-Projekt wychodził no. z innego założenia, wiesz, bo CD-Projekt, mając doświadczenie z poprzednich RPG-ów, które, które wydawał, Baldur's, Baldur's Gate, Pleński, oni wiedzieli, jaki wpływ na sprzedaż na przygotowanie polskiej wersji No ale wiesz, pełnej. ale Blueberry już był krytykowany za brak tego dubbingu w medium, nie? I jakby nie wzięli sobie tego do serca. Prawda? No mamy właśnie. kolejną grę, która dzieje się w Polsce. Jeszcze tutaj. Patrz. Wyciągnęli wnioski, jeśli chodzi o tekstury. Bo tutaj za to muszę ich bardzo pochwalić. W tej grze wszystko jest po polsku. Jesteśmy całkowicie, jeśli chodzi o no tak. tekstury. Nie? Dlatego, dlatego tym bardziej nie, nie rozumiem tego, tej decyzji, bo skoro potrafili te wszystkie tekstury zrobić po polsku i teraz jak ktoś chce, kto nie zna polskiego, yy, wiedzie o co chodzi, no to musi tam ten napis pojawia. No nie? Musi mhm. po prostu zobaczyć ten napis, który wyświetla mu co to znaczy. Czyli chcieli tutaj zrobić ten gest taki, że chcieli to zrobić takie egzotyczne, nie? że nawet jak nie jesteś Polakiem, no nie, tak jakby ja, ja, mogę, ja no. mogę odbić piłeczkę. Skoro oni uznali, że że język polski, dubbing polski nie ma sensu w tej grze, no to jaki sens mają polskie, polskie tekstury? Tak samo nie mają sensu, nie? Wiecie, o co mi chodzi? Równie dobrze mogłoby nie być mm -hmm. tych, tych polskich tekstur, bo, bo po tak. co? Przecież, przecież skoro, skoro zagraniczny odbiorca nie doceni polskiego dubbingu, nie chcemy go robić, mamy go, mamy, nie interesuje nas, no to po co to robimy te tekstury? W sensie ja się cieszę, że je zrobili, ale to jest jakby niespójne z ich własnym tak. tłumaczeniem, nie? No. Czyli ja mam nadzieję, że oni pójdą Y, tym sam, tą samą ścieżką, którą poszło full theory mm. i tak jak to Thaumaturge Póra nie tak. miało tak, tak. i jeszcze tak. A je, tam jest w ogóle gadania. No. Przecież tak, ten dubbing tak, do Tamatarza tak, tak. to musiał być, kurde, to jest pewnie nie wiem, trzy razy tyle, co by ten hipotetyczny dubbing do tego, nie, do Kronosa kosztował. Już nie mówiąc o tym tak. słynnym, na którym był Szycha, tym całym, tym wyjeździe, nie? Mm, Kronos y Zone, No przecież... Na bogato. Przecież mm -hmm. w cenie tego, y, tej imprezy dla influencerów, to nie mogliby zrobić dubbing, jeszcze by zostało. Nie, nie, nie wydaje mi się. Ale wiesz, wydaje, mi się ale, że, wiesz, wydaje mi się, że to nie jest jest potrzebne. Takie imprezy są ale potrzebne. Ale szczerze, wiesz co? Bo, nie, bo, bo, ja nie mówię, że są niepotrzebne, ale po prostu... Ja ci chciałem powiedzieć, Łukasz, że moim zdaniem Ryszard, bo to z nim rozmawialiśmy o cenach czy kosztach zrobienia no. takiego dubbingu i szczególnie takiego gry, jak... trochę, trochę zaniżył mi się, wydaje mi wycenę z punktu Wystoj? widzenia, może butikowej agencji. Słuchaj, nie wiem. ale... No. No jak butikowe, agencji, Ryszard ma właśnie wysokie, wysokie stawki. Okay. Więc, jak on to jeszcze po swoich stawkach policzył, to ja mogę wręcz twierdzić, że mógł to nawet zawyżyć. Nie wiem, w sensie ja to potem, inaczej. nie chcę też publicznie tam wiesz, rzucać mm. czegoś wetera, a też to konfrontowałem potem trochę z, z prawdopodobnie. No, ale dostałeś od odpowiedzi PR-owe, czy dostałeś odpowiedzi. Nie, wieś? gadałem insidersko, więc też nie będę okay. się tu wypowiadał. No, no dobra. Że, że, to by powiedzieć więcej, no więcej, ale nie wiem, no wiesz, to, to, to trzeba by policzyć. Ja się nie znam na dubbingu i. i no. Wiecie, Ryszard też jakby, Ryszard, ja go szanuję bardzo i on, jakby jest osobą, która ma doświadczenie ogromne i tak jakby nie wiem, kto inny mógłby mi to wycenić, no nie. Mm -hmm. I, ale on też może się pomylić, nie? bo może Blueber robił wyceny i po prostu ma, wiesz, y, informacji, że sobie więcej, y, więcej... więcej. No z... no załóżmy, nawet właśnie... pół miliona, no to... to... Ale nie, to jest, no, wszystko zależy to nie od nie rynku, gdzie? wiecie, co o, o, o, Wszystko zależy od rynku, bo e, ja nie wiem, jakie inne dubbingi tam są, bo nie sprawdzałem tego. No ale jest, powiedzmy, na pewno chyba dubbing chiński, tak? Nie, nie ma dubbingu chiński. Tylko angielski? tylko angielski jest. Aha, no, to, no to nie, no to okej, okay. bo gorzej było jakby, wiecie, był jakiś taki Nie, wschodni, no to byłoby to łabafera, nie nie ma chińskiego dubbingu. Nie ma to właśnie, nie. wydaje mi się, że Ryszard właśnie jakoś tak dziwnie powiedział w jakimś jednym podcaście, że tak jakby Ryszard, Ryszard zasugerował, że jest, że jest chiński dubbing. Tak to powiedział, nie? Aha. Ale no, moim, moim zdaniem Jest tylko się i napisy się są to. Jest tylko angielski, mhm. jakby tutaj jakby okej, okay, nie? Ale no jest, tak, ale, jest ale, tyle ale polskich... wydaje mi się, że, że, że yy, oni chyba się nasłuchali właśnie tego, że yy, ten polski dubbing jest takim głównym tym, p uh ale może zrobią po takim sukcesie gigantycznym gry, no bo to jest sukces komercyjny i krytyczny, prawda? Tak. Więc tak, co tak. za problem posiedzieć pół roku, rok i dodać to tak ja jak. Ten traumatury. dubbing to jest kwestia tygodnia, no. ludzie, to co wy w ogóle, jakby, to, to naprawdę nie jest jakiś. No straszny... się okazuje, że ogóle... zaraz tutaj chłopaki zbieramy się, robimy. Nie, no naprawdę chodzi, a ja by zrobiło dubbing, kurde nawet, no nie wiem, wiecie co to nie, to no, teraz, Nie, a no, no, nie, nie, no. Ja też nie chcę, się. ale wiecie, co mi chodzi. Tak. Nie, wiem, wiem, ale chodzi mi o to, że. Prosi się, po prostu tu no, aż ja, ja generalnie jestem z tych osób, co no. na przykład lubi, jak. Jak na płycie jest nie tylko lektor, ale też jest dubbing. Bo ja kupuję filmy i czasami e, doceniam. I jest kilka filmów, i nie mówię to o filmach dla dzieci, które mają pełny dubbing. Ej, ale w ogóle, się... w ogóle taką sytuację, że wychodzi na przykład polski film fa fabularny, który hmm. dzieje się w Polsce, i on ma tylko angielski dubbing. Jakby. Właśnie taką sytuację? To jest no. niemożliwe. No, no nie? na Netflixie nie wiem na przykład. No, no, no, no w nie, w ogóle. No... Tak, jak był ten 1093, pamiętacie go? On już tam przepadł generalnie mm -hmm. w pomocy tak. ale on miał polski dubbing, bo tam byli polscy aktorzy. Miał też tam angielski, miał angielski dubbing, który był w ogóle dziwny, nie? Ale właśnie sobie w ogóle takiego, że wychodzi film i on nie ma polskiej. To jest po prostu nie, po prostu nie, nie do pomyślenia, nie? A w grze jest to jak, jakby spoko. Nie? Także, no. Hmm. No tak, ale myślę, że już takie baty na to, za to zabrali, że, no, mam... na wiecie, że. Na szczęście gra się broni pod, pod wieloma innymi względami. Tak. I, to jest i mój największy się... tej no... gry. Tak, tak, jak się tak. Ma... No, I może największy. Polskiego nie ma, ale ta polskość po prostu bije no, z każdej fototapety, właśnie... z każdej meblościanki, z każdego tak, Alexa. No właśnie dlatego tak krytykuje brak, brak Polskiego, bo to jest tak polska gra. Jakby ta gra się działa w jakimś uniwersum wiecie, alternatywnym, cokolwiek, nie w Polsce, to spoko, nic bym nie krzyczał. Ale kurde, no. tutaj naprawdę... Tak na przykład Cyberpunk. Moim zdaniem, Cyberpunk mógłby spokojnie nie mieć polskiego dubbingu. A CD Projekt wziął, że nie no ma strzy. Tak ma fantastyczny Ma ja fantastyczny. Grałem tylko po polsku. Jakby, no widzisz, że... jakby nie musiałby go mieć, no bo, no bo jakby dzieje się w Stanach, nie? Wystarczy. Ale ma. A tutaj mamy kurde takie wręcz normalnie Ale też. w twarz. No. Jak sobie pomyślisz, ile ile jednak kasy ma CD projekt, a ile kasy ma Blueberry? No to, to no są. No wiem, ale CD Projekt nie, nie miał tej kasy, jak robił, ale CD Projekt nie miał tej kasy, jak robił pierwszego Wiedźmina. Na, na ale pierwszy Wiedźmin, błagam Cię, pierwszy Wiedźmin to był modna Aurora, to jest Dobra, wiesz, to, ale... to, to może teraz ta gra wygląda, ale jak pierwszy Wiedźmin ale wyszedł, ja mówię o budżecie, ja to, mówię o... to była mało grywalna gra, musieli zrobić tą Enhanced Edition A i, tak dalej i, i, mm. i I w ogóle i tak dalej CD dubbing. Projekt, i w, za każdym razem, tak, ale za każdym razem CD Projekt e, wydaje grę w wersji podstawowej, żeby później wydać no wersję Enhanced. Ale dubbing, był w wersji, ale dubbing w wersji polskiej wersji był już podstawowy. No był, był, był. Nie? Ale wiesz co, ja sobie nie wyobrażam, że na przykład, nie wiem, Wiedźmin nie miał. Wresztą ja uważam, i yy, y, y, y, że ten angielski dubbing, o ile ja wiem, że są fani i ten aktor, który, który podkłada głos pod Wiedźmina, Dance? tak, on jest dosyć Aha, ty taki... ty mówisz Dok Cockle, tak? Tak, że on gdzieś tam pojawia się na konwentach, zawsze podpisuje. Dla mnie to jest dziwne, bo już ani nie wygląda jak Żebroski, ani... ale podpisuje te, te, że jest Wiedźminem, ani nie wygląda jak Rozenek, no to też trzeba podkreślić. I generalnie dla mnie ta swojskość Wiedźmina, wiecie, ta, ta... ja wiem, że to jest fantazy, że to nie jest ten, ale jest jakaś tam słowiańskość w tym wszystkim, nie? Że ja, ja nie dam tego odebrać, nie? że, że... Sapkowski jest no, genialnym pisarzem i on potrafił różne rzeczy wrzucać do tych swoich y, historii, do tych opowiadań wiedźminowskich, no nie, z różnych y, tych, ale to, co w ogóle C.D. Prey zrobił, jeśli chodzi o, o, o stworzenie tego całego bestariusza, jak oni rozwinęli to uniwersum, jak oni stworzyli ten norm, bo mieli podwaliny i to samo oczywiście z innymi, nie na jak Dick napisała na serwetkach książkę o Harrym Potterze i to rzucała pewne jakieś rzeczy, że a, to jest świat, tam są i wampiry, i, i gobliny, i, i inne, inne jakieś skrzaciki, i tak dalej, i tak Ale ktoś, ktoś później siadł i to wszystko opisał. Zrobił z tego rozbudowany lore, zrobił z tego coś, co, co, wiecie, otwierasz, powiedzmy, tą książkę, nie wiem, jakiś bestiariusz właśnie do Wiedźmina i tam fantastyczne zdjęcia, fantastyczne opisy, no, bo, bo wszystko musiało być a, zwizualizowane, mieć jakąś historię i to jest dla mnie... Fantastyczna robota i dla mnie to po angielsku w ogóle nie brzmi. Wiecie, te wszystkie nazwy tych potworów, te wszystkich, e, e, tych wszystkich tych i ja nie wyobrażam sobie na przykład grać po angielsku e, Wiedźmina. Ja też. Aczkolwiek I wyobrażam sobie całkowity. granie po angielsku tak jak powiedzieliście w Cyberpunka. Zupełnie inna, nie? Że to, no. to jest niesamowite, że Cyberpunka nawet w nawet lepiej grać po angielsku, tak. no bo Cyberpunk to jest Night City, to jest to jest, A, a jednak Wiedźmin to jest nasz i jakby oni zrobili Wiedźmina oni musieli zrobić powiedzmy Wiedźmina po angielsku na rynek zachodni ale kurczę, no polacy by im nie wybaczyli gdyby oni zrobili tego po polsku to, to, to by było razy 10 to co się wydarzy tu dzieje zgoda, teraz goda ale znowu no kurde Dum ma polski dubbing nie, i tam nie wiem. No, daj w ogóle. Co by nie mówić o Xboxie, o to Dlaczego ja na żonę polski dubbing? Dlaczego ja polski dubbing? A nie ma polskiego dubbingu? Jakby ja się pytam, nie? No. A już nie bijmy ich, bo po zrobili super decyzję. Polski dubbing. No, już jakby. ma polski dubbing. No, Decyzja została podjęta gdzieś pewnie na górze. Na pewno są tam ludzie, którzy bardzo by chcieli, żeby ten dubbing był polski w tej grze. Tylko po prostu gdzieś tam zapadła taka decyzja biznesowa. Dla mnie kompletnie niezrozumiała. Mam nadzieję, że że poprawią to się na dwójkę, bo ja mam nadzieję, że będzie tak. sequel, bo ta gra w ogóle no właśnie, wizuje ja myślałem, sequel. Jak, jak ona się fabuła Musi. podobała? Znaczy, fakt, że ją nie zrozumiałem i Damian mi ją w ogóle wytłumaczył, <laughs> okay. to, to, to tak, spoko. Tak, tłumaczyłeś mu? Znaczy Damian, nie, da Damian mi wytłumaczył. To... Ale, ale, ale wiesz co, mi się wydaje, że ta fabuła, ona, jakbyś jej nie tłumaczył. Jest bo tam interpretacji jest interpretacji własnej tak. tak, no bo, bo, bo nie wiesz do końca tak naprawdę wszystkiego, bo to jest niejasne. Tam, hmm. tam Możesz się domyśleć, kto jest kim i tak dalej, ale to ci w ogóle nie, nie, nie mówi poza tej tym Wszystko tej banki, się to na końcu w zasadzie, w ta, tym kościele, nie tak. Ta, tak, tak, tak. Ta. Nie, ale chodzi mi o to, że, że dowiadujesz się pewnych rzeczy, ale chodzi mi o to, że na przykład takie pytanie nie, skąd się wzięliśmy, no nie co było przed wielkim wybuchem, tego tam nie ma. Nie ma. I to jest dla mnie właśnie interesujące, że, że y, to być może będzie jakąś podwaliną. Kronosa 2. Chociaż Kronos na... 2 to będzie w czasach współczesnych tego kolektywu. Ale wiesz co, i się na Bobera, to oni rzadko wracają chyba do tych światów poza layers of Fear, gdzie były dwie części. Ale wiesz co, jeśli jest komercyjny sukces zbyt... na, taki, na, na takiej zasadzie, że e, publika się będzie domagać, mm -hmm. to za 4-5 lat coś się może pojawić. Tylko no oni mają cykle. I to jest... Jedno też z pracowitszych takich studiów, nie bo oni nie cały nie czas na, pracują. na zakładkę pracują. Teraz na przykład tak. będą się skupiać na Silent Hill 1, który remake wyjdzie w przyszłym roku. No. Tak, ale jednocześnie już coś innego jeszcze robią. No prawdopodobnie. No. Po, po ale nie można powiedzieć, się byśmy musi robić. Tak. Może, mam nadzieję, że jest nie z do Kronosa. No. No. Z no. do ja, ja sobie tego <laughs> i wam życzę. No. Medium 2. <laughs> o, nie, no to... o, o, o. <laughs> Powróci Weronika Rosatti pewnością. Ale słuchajcie, jak w takie Delce wyszło, nie? Ja wam ogóle... mogę opowiedzieć o tym, jak idziemy dalej o Delcie, jak się trochę zawiodłem na tym. No rimuż. właśnie chciałem powiedzieć, czy, czy Delta, czy Metal Gear Solid, Snake Iter Delta ma polski dubbing? No nie ma niestety polskiego dubbingu i nie ma też stabilnego klatka. Mist i... opportunity, jak to się mówi. No. Wiecie co, ja opowiem w paru słowach może, bo, bo ja jestem wielkim fanem, możemy tu znowu gadać o Kojimi, ale chyba nie będziemy, ale ja się wychowałem na MGS-ach i pomimo, że bardziej sobie cenię może składanki w stylu Splinter Ser, które jednak były bardziej taktykalne. Szczególnie jak wyszedł pierwszy Sprinter to pokazał jak się robi takie gry, no nie wiem czy graliście w Splinter na premierę, no, tak? na Xboxie grałem, grałem wtedy, grałem. ja mm -hmm. pamiętam, że było takie demko nawet na Xboxie, sobie ściągnąłem, bo jak się miało ten Evolution X czy tam XBMC, wiecie, te takie wgrane software'y. Piractwo. No tak, to sobie wiadomo, z komputera przesyłałem przez internet wszystkie dane i odpalałem Demka na przykład, prawda? <śmiech> ja, I bawiłem się w Demko z Pinterestem, chyba całymi dniami robiłem ten spagat w korytarzu po prostu dla zabawy. nie? I, <śmiech> nie generalnie gra jest świetna, no, klasyka, tak? szczególnie ta stara trilogia pierwsza. I, i, i miałem wtedy już taki dysonans do, do no Metal Gear, że jednak Kojima i jego hollywoodzkie blockbustery, znaczy w zasadzie gry wzorowane na hollywoodzkich akcyjniakach, blockbusterach, a może i filmach klasy B. To tak to wyglądało, a mało tam było skradanki, ale jednak to był jakiś wyznacznik skradanki prawda? I, i tego wszystkiego wtedy. Ja pamiętam, że MGS1 mnie zachwycił, MGS2, no trochę mnie oszukał pan Kodzima tym słynnym demkiem, nie? że tam z skakujemy na ten tankowiec, a potem gra się bardzo zmienia. Mhm. E, ale trójka, trójka spowodowała, że jakby odzyskałem wiarę w Kojimę i uważam trójkę za najlepszą grę do tej pory, jeśli chodzi o Snake teraz, oczywiście. I nawet PS2 musiałem pożyczyć od brata, bo ja siedziałem na Xboxie. Żeby, bo, bo, bo Snake Eater wyszedł bodajże w 2005. Teraz może z Simpact zrobić szybki fact-checking, ale tak mi się wydaje, że w Europie wyszedł w 2005. Ja już wtedy byliśmy po Reedikach na Xboxie. Mówimy o Cellu, tak? Nie, nie, Snake Eater, MGS3, A, oryginalnie PS2. Chyba ja 2005. A, więc pożyczyłem PS2, przyszedłem się znowu zakochałem w MGS-ie i przygodach no, Big Bossa w zasadzie, prawda. Bardzo czekałem do tego, taki szybki fast-forward na Delta Snake teraz od pierwszych zapowiedzi, no bo uważam, że to jest najlepszy MGS, obok piątki, czyli piątkę stawiam wyżej, jeśli chodzi o mechanikę i gameplay, bo jest moim zdaniem jakby taki chyba najlepszy jakby, mhm. jeśli chodzi o, um, czekajcie, zakapućkałem się, jeśli chodzi o wolność w grze, tak? O gameplay. Tak, to, co tak, Kojima tak, tak, zrobił tak. jakby szczyt jego osiągnięć. Nie porównuję do Death Training, bo trochę inne gry, ale jakby to był taki szczyt jego tego co można robić w grze, I... ale dalej uważam, że trójka ma o wiele lepszą historię, postacie, ekspozycję tego wszystkiego. No i słuchajcie, no i kupiłem już rok temu, nawet sobie zaproorderowałem, ale głównie ze względu na błąd cenowy na Amazonie mm -hmm. właśnie Snakea, Itera, Deluxe Edition na PS5, który normalnie kosztuje chyba, nie wiem, 450, a tam kosztował 330. No to długo się nie zastanawiałem, bo jest cyrbuczek, jakieś gadżety, na naszywki, wiecie, karty, postaci i takie rzeczy, no dla kolekcjonera. No i pierwsze, co się okazało na premierze chyba 26 sierpnia, że gra chodzi fatalnie na PS5. Proszę, wyświetla grafikę w gorszej jakości niż bazowe PS5. A co jest najgorsze? No tak jak wspominałem dzisiaj, gadaliśmy, że nie ma do wyboru trybów jakości i wydajności. Jest tylko jeden tryb, który może, możemy określić na potrzeby tej rozmowy, nie wiem, zbalansowany. Tak? Czyli mamy jeden tryb, który celuje w bycie trybem jakości, ale jednocześnie stara się utrzymać 60 klatek. No więc jak się domyślacie, tych 60 latek nie utrzymuje a czasami spada tak nisko na otwartych terenach, które, przypomnę, to nie są otwarte tereny, to są takie same małe plansze, jakie były na PS2. I tu się od razu pojawia pytanie, czy to jest remake, czy to jest remaster, czy to jest najbardziej leniwa wersja odświeżenia gry, jaką w życiu widziałem. Chyba tak. Wiecie, to jest trochę taka, jakby wziąć nie wiem, kubeł farby, nie? pomalować ściany, ale trzeba by ją zagruntować, może przeszpachlować, czasem jakieś te pęknięcia zakryć i tak dalej. Nie? To nie zostało w ogóle ruszone, jeśli chodzi o Wygląd. Znaczy mnie najbardziej, wiecie, najbardziej no. smuci to, że oni te, te mikrolokacje zostawili. No właśnie o to chodzi. Co chwilę. wychodzisz z lokacji, ściemniają się tak jak na oryginalnym PS2, te ekrany no. takie dwa pasy, podaje nazwę lokacji, wychodzisz, znowu się pojawiają czarne pasy, znowu gdzieś wchodzisz. Po co? Nie wiesz. Przynajmniej dzięki temu no to nie, nie, nie startuje tak bardzo, wiecie. Master. No właśnie tak to ja napisałem, że niby ten, tak. ten Master. Le nie? Tak. No. Ale być nie znaczy, cał... Ale z drugiej strony, na przykład, tekstury. No chciałem dodać, że. Modele, postaci są super. Ja cały czas robię zdjęcia, gram w tę grę. No, się znaczy, skończyłem, ale, ale cały czas się zatrzymuję, wchodzę w Photoshopa, bo jestem pod ogromnym wrażeniem, bo gra oczywiście chodzi na Unreal Engine 5, warto wspomnieć. Oświetlenie lumen robi robotę. Tekstury, jakość w ogóle, nie wiem, ciuchów Snake'a, żołnierzy, których spotykamy. Na stop klatce możemy sobie kamerą latać wokół tego, to pięknie wszystko wygląda ta dżungla. Ale potem włączam grę w ruchu, no i spadają te klatki gdzieś na małej planszy, w ogóle nad jeziorem, czy innym, wiecie, bajorem. I jeśli człowiek łapie za głowę, mówi, o co chodzi? Oczywiście problem z PSSR-em e, Soniakowskim. Konami to potwierdziło, pracują nad patchem, ale ja po miesiącu już nie chciałem czekać. Ja chciałem zagrać tego cholernego Delta z tej Praktycznie skończyłem, bo ta gra jest krótka, nie wiem, czy pamiętacie, to jest jakieś 10-12 godzin, żeby przejść główną fabułę. Oczywiście można się tam czołgać, szukać. Tyle i ile trwa jedno, jeden film w, w tym w czwórce. <laughs> Dokładnie, na finale, nie? Ale, ale, ale słuchajcie, żeby nie było tak strasznie źle, że jadę po tym. No, tak naprawdę jest trochę nowych rzeczy, no bo. Mamy dodane, jakby, wydaje mi się, na nowo zrobione animacje walki, wygląda to świetnie, w tym CQC to chyba się to nazywa, tak, ten, ten Close Combat, coś tam, jak to oni nazywają przez to radio, że to jest taka technika walki, który boss wymyśliła, i Big Boss, czyli ten Snake, który tam jest głównym bohaterem, właśnie używa tego. Mamy generalnie nowe sterowanie, możemy sobie wybrać, albo nowe sterowanie właśnie na modłę tych gier TPP, dzisiaj z zadramienia, gdzie mamy kamerę, i przełączamy się na przykład na widok FPP, dobrze mówię? First Person Perspective, ok, I celujemy sobie w przeciwników, ale możemy korzystać ze starego sterowania tego tak zwanego Legacy chyba, jeżeli dobrze pamiętam, które było, wiecie, no kiedyś może fajne dzisiaj, niekoniecznie i to jest bardzo dobrze. Oczywiście tam dodali skróty na krzyżaku, jakieś tam podobne duperele, to wszystko po prostu działa płynnie, fajnie, tak jak do gier dzisiaj jesteśmy przyzwyczajeni do ale wiecie, no jeżeli znowu spojrzymy na to, jak ta gra chodzi na PS5 Pro, no to jest tam trochę przykro po prostu. Ale sama gra, słuchajcie, dalej się broni. W ogóle filmy są niesamowicie wyrenderowane. To się ogląda oczywiście jak te hollywoodzkie produkcje. Tak jakbym znowu, nie wiem, grał w Dead Stranding i teraz wrócił na chwilkę do poprzedniej gry kodzimy, Zobaczył te absurdalne dialogi, te ekspozycje postaci, wiecie, te niekończące się rozmowy, jakieś dziwnie, dziwnie, dziwne postacie. I zawsze w tych grach Metal gear, nie wiem jak was, ale mnie intrygowała. Te wszystkie postacie złych, nie? Jakieś takie dziwne bandy w z jakimiś mocami, którzy byli zawsze jakimś bosem w grze. I to było tak komiczne, a z drugiej strony bardzo fajne, nie? I ja to lubię takie rzeczy, mhm. więc fajnie było tego wrócić. I w zasadzie jestem teraz na finale, bo tam już walczę, wiecie, z kim już chyba każdy grał, ale nie wiem, co będziemy mówić, z kim się walczy w finale. Może zostawmy komuś, kto nie grał. Cóż, to jest ciekawe, że oni po prostu zrobili. Zrobili grę, na którą tak wiele osób czekało i mm -hmm. najlepsze jest to, że ja w ogóle spotkałem się z dwoma opiniami na temat tego, że ta gra jest po prostu właśnie um, no właściwie tą starą grą, mm -hmm. tylko z nową grafiką. Jedni mówili, że kurczę, jak to świetnie, że oni to zostawili, że oni tak szanują tych fanów, właśnie te, te przejścia, te, te, te mikrolokacje, że tak właśnie powinno być, żeby nikt nie rzekał, nie? A później a jest też druga, i ja się jestem skłonny tej opinii, że gdyby oni nie zrobili tylko tej nakładki graficznej, że oni musieliby przerobić tę grę na takiej zasadzie, żeby usunąć pewne rzeczy, to by było lepiej, dregry, bo moim zdaniem pewne archaizmy, bo pewne rzeczy zmienione, bo z tego co słyszałem jest ta kwestia sterowania czy nawet tylko ustawienia kamery, nie, że można iść mm -hmm. ten klasyczny, tak jak było w, w no tym oryginalnym, tak, albo nowy, Ale, ale, te, ale te, tak. pe, te trzeba było już w tym, z tym, do, tym, drugi, z tym kolejnym tej readycji. Subs chyba, Substance? Ten, to nawet nie był hany remaster, to było tak jak wiecie, tak jak dwójka miała tą drugą wersję, subsistence czy coś, mm -hmm. to tak samo było z trójką, ona dostała po prostu taką tak. drugą wersję tak, oni te zdali, na PS2. Tak, oni teraz ps trochę lepiej to zrobili po prostu, że ta kamera jest bliżej ramienia no, na tej zasadzie. Mm -hmm. Tylko są pewne rzeczy, które ja uważam, że na przykład jeśli tworzysz gen na jakiś taki sprzęt, jakim był dosyć, no jak teraz się pomyśli, to tworzyli cuda na tym PlayStation 2, nie? ale pewne rzeczy, Wykorzystywalnie jako zalety, czy jakieś jakieś smużenie, czy jakieś takie, wiecie, czy to, że musiał być jakiś blur, i To było to samo było z GTA, nie czy tam Vice City, że oni to wykorzystali do tego, albo na przykład, nie wiem, klasyczny przykład to oczywiście jest Silent Hill I mgła, y, tak. jedynka o. i mgła, którą usunęli w remasterze, no bo, <laughs> no, i, wiesz, po prostu usunęli, no bo już nie musiała być, Ale nie? Ale Silent Hill, to wiesz, wróciła. No no tak, F4Fog, no nie, że tam ten. Ale generalnie chodzi mi o to, że yy, pewne rzeczy, no niektóre wynikały z, z ograniczeń, przekuwano na, na element gry. Kolejny taki przykład klasyczny to pamiętacie Space Inv Invaders, nie, że jak się strzelało i zabijało te, te ludziki, to gra po prostu miała mniej do przeliczenia, i robiła to szybciej, więc okay. to szybciej szło. I to też jest feature, nie? który wynikał z tego. Z pewnych ograniczeń tych sprzętowych, czego nie mogli zmienić. I, i dla mnie takie przekuwanie, tylko ładniejszą grafikę, żeby te, to, to, to jest takie. wiecie, Panie, taki... o to Ci chodzi, jaki tak, chip jest. Tak, tak, tak. Ale że, że, trochę, że, trochę że mogliby zrobili. zrobić tę grę remake. Ja, kurczę, ja bym chciał, żeby oni zrobili y, całą tą trylogię. Znaczy nie trzy trylogię, jak to patrzeć, no bo było więcej gry, ale tą, tą, tą pierwsze te trzy części, nie? Mm. zrobić tak, jak zrobiono z, z Resident Evil'ami. Takie absolutne Ale no, To nie Kapcom, że Oni nie, nie dają rady sobie zrobić. Musieli outsourcować Salent Hill make i Całe szczęście, że Blober to zrobił dobrze. Ale nie, ja nie chcę mówić, że nie polecam MGS Delta Snake Itera. Może nie w tym stanie, bo za chwilę ten Pacze wyjdą i to będzie chyba chodzić OK. No, ja sam się nie mogę doczekać i chyba jeszcze raz sobie przejdę. Bo jednak to, ta gra dostarcza, wiesz, masę sentymentów, wspomnień, tej mm -hmm. beztroskiej radości. Ja pamiętam do dzisiaj, że grałem MGS, a byłem na ostatnim roku studiów, byłem szczęśliwym człowiekiem, a nie jakimś zgoskniałem podcasterem, który nagrywa <grym> <grym> zmęczonym głosem po nocach, wiesz, opowieści o grach i opowieści drzewa sandałowego, nie? Przepraszam, do zainteresowanych. A, no tak, ale tak było, nie, bo to wiesz, pamiętasz, te stare gry triggerują w nas takie wspomnienia bez troski nie? i to jest super, dlatego ja lubię wracać do tych rzeczy, oczywiście może niekoniecznie biorąc od kogoś Dreamcasta, bo ostatnio pożyczyłem, słuchajcie, Dreamcasta, tak znowu dygresja, odpaliłem Shenmue jedynkę, powiem wam szczerze, że w gracie to się to nie dało, ja w końcu dorwałem Shenmue gdzieś, jakaś wersja wyszła chyba na Xboxa, czy gdzieś, nie pamiętam, gdzieś tam była ostatnio, nie? czy na Playstation? Nie? Jest, y, znaczy w ogóle, bo Shenmue miało tą swoją trzecią część, no która po latach była przygotowana ale na Xboxa, to jest ciekawe, bo Ja miałem Shenmue... na, na Xboxa dawno wyszła na Xboxa, ale pierwsza część yy, Shenmue była nie dodawana jako gra, tylko jako, filmik, jako film nie? DVD. Tak, tak, tak. tak, tak. Że oglądałeś po prostu gameplay taki skrojony a film. sprzedałem to. Miałem takie białe kruki, nie? Ja to mam. To, to, akurat, niestety, ja mam to szczęście, że akad gry, które mam, nie zyskują na wartości, bo ostatnio yy, jakaś była afera, że Silent Hill Shattered, Shattered Memories nie wiem, czy pamiętacie ten tytuł. Aha. On w ogóle wyszedł i na PlayStation Portable, na PSP i na, na Wii. I chyba na PlayStation 2 też. I to jest gra, która... Yy, ja nie mówię o jakichś tam absurdach, Przez że tam ktoś na, yy, za ileś tam tysięcy. A nie pamiętam, czy o to było o nie. To jest? Nie, Downhill był, przepraszam. Downpour to się tak. nazywało. Boże, tak. Trzymy się mylą Downhill, Downpour. <laughs> no ale generalnie downpool. to jest kilkaset euro. Ten shattered Memories. Wow. Ja wow. A to rzuciłeś. Tak. Miałeś ta. to? Znaczy ja w ogóle mam takiego pecha, Panie, że ja nie mogę żyć, się. Na te, dobra. Nie, po prostu, <laughs> wiecie, ja, mam, ja w ogóle uznaję, że są gry, które są świetne. To już kiedyś mówiłem, tą teorię, ale że jest, jest gra jest kapitalna i ona się świetnie sprzedała. No to oczywiście, że będzie tyle kopii, że ona nigdy nie zyska na wartości. Damian, Ale jak i... masz jakiś krab, który przyszedł Ale nie się kupi, A później się okazuje, że jakiś kolekcjoner hmm? ma dwie kopie tego krapa. A i się to jest, jest taka gra na PS2 Rule of Rose? Powiedziałem, że to powiesz. Tak. tak. Ile na tak. kosztuje? Pamiętam, że jakieś chore pieniądze. A... 400 euro. No właśnie, a ja, kiedyś... ja już po prostu nic nie sprzedaję. Wiesz, nie? chciałem powiedzieć, a ja zawsze wiecie, co robię. Jak mi się znudzą konsolę, w sensie wejdzie nowa generacja konsol, to ja przeważnie pakuję sprzęt i wszystkie gry i zawożę dodam SOS wioski dziecięce. Albo... No to bardzo dobrze. I żeby dzieciaszki miały. Nie jesteś tam dobrym rybinę. człowiekiem, ty nie A potem się łapie jesteś na jesteś tym, że miałbym emeryturę. No, z no dobra, szycha, ale, ale to oddałeś, wiesz, to się oddałeś oddałeś to pamięt. dzieciom, a nie sprzedałeś. Nie? No karma wraca. Wiem, przecież. No. Ile my żeśmy rzeczy sprzedali za dzieciaka, albo żeśmy wymieniali, nie mając tej, tej, tej świadomości, tak. że za 20-30 lat, to, to będą strasznie Ja Atari, to muszę to powiedzieć, ja moje Atari 130XE, jak kupiłem Amigę, sprzedałem za 30 zł polskich. No. a, dzisiaj a tak. Amigę 600 oddałem za darmo do sklepu, rozumiecie, jak brałem grama. PC, no. w roz... jakby to nawet nie było w rozliczeniu, w rozliczeniu. bo ja zapłaciłem pełną Aha. cenę za ta. A mój stary powiedział, że AMIGI nie macie trzymać. <głos> z utylizacją. No, no tak. Ja mówię, no to, a ten, ale to ten jest jak ze starym z samochodem, to ja wezmę, nie po prostu i, i nie musisz płacić tak. za złom. AMIGIE 600 by miał teraz. No. Tak. Nie mam. Nie, no to Kupimy, jest Kupimy, a 1200 jest by jest prowadzi, Tak, tak. No. wiem, wiem. No. Bo nie wiem, O jejku, Ja, ja, ja widziałem tę wydrukowaną w 3D bryłę, ale to jest taki teaserek i dla mnie to jest po prostu day one. Day ja też. Ja zawsze no, chciałem no. mieć a drugim. day ja one nie jest, jest, jest, nie wiem czy to jak, jak koledzy z byli, to też i też chyba nawet zanurzyłem, o tym rozmawiałem e, muzyczukiem, że jest te ta taka zapowiedziana replika Atari 800 XL, też taka nowoczesna, nie, nie w stylu właśnie Atari, tych takich. proszę cię. Ja miałem Atari, ale chyba ja nie, nie, chcę mam sentymentu do Atari. nie chcę wracać. Nie chcę wracać. Ale wiecie, ja żałuję, ja, nie, ja bym, kurde, no, dałbym Ci 40 zł, wiesz, bo akurat 130 i mu dać 40. Nie, bo w ogóle jest coś takiego, że na przykład jeśli chodzi o. Ja nie wiem, czy Akat jesteście bardzo retro, że tam siedzicie, ale generalnie jest tak, że bardzo dużo jakby nowych gier wychodzi ale niestety one już wymagają więcej niż te 64 kB RAMu mhm. i to mogą być jakieś konferencje. Na przykład Stancar wyszedł na, na Atari, ale on wymaga właśnie A ty nie masz zamiaru tak, że KB. pojedziesz na taką elektrosferę, na przykład paradoks, nie? Idziemy na retrosferę, czy tak. na inny wiesz, retrogralnia, czy co tam będzie, mamy grać w te stare gry, ale i tak spędzamy większość czasu gadając i pijąc, a potem człowiek tęskni trochę za tym. I tak w kółko to samo. Ja się zastanawiam, czy właśnie nie zacząć w końcu grać na tych imprezach, bo jest dostęp do wszystkiego, żeby nie kupować tego sprzętu, nie? Znaczy ja mam tradycję taką, że jak jestem na takim imprezie, czy na pikselu, czy jak ja tak byłem, no byłem tylko raz niestety, ale na retrosferze, to ja spędzam trochę czasu właśnie, wiesz, na jakichś sprzętach. Ja, ja jak byłem w tym no roku, szanuje, to i sobie no. pograłem... W, od, nie wiem, czy tam House of Dead było, wiesz, Ale wiecie, nie no te takie strzelanki pi, pi, Tych pistolecikiem do tego mhm. Tam w ogóle mieli kilka, bo tam była e, Jedna taka salka, gdzie To w tym roku były... byś nie wyszedł z Retrosfery Byś siedział w tych salkach no. po prostu Ta, tam te bangosy A były, były Ten Simplek zostawia przy barze I, się, i, i mi nie odciąga no. No, tak. No, tak. Ja, nic, ale ja nie grałem nic zdalnie, Na w tym roku Obejrzałem nic. wszystkie prelekcje o, o. wszystkie. Jeszcze nasze nie było no. Czy, czy na żywo oglądałeś? Nie, była, była, bo, bo pamiętam, że... Yy, znaczy, bo, bo oglądałem na, na żywo, bo to było w niedzielę rano, było zdaje się, Tak, więc, więc tak. Jeszcze no. nie ma jej na kanale postaci... transfer, ale ma się w, po, pojawić niedługo. No bo znaczy, wiesz to, co, rollinga. oni, bo oni no. zrobili i, i w taki sposób, że wszystkie te streamy były niepubliczne mhm. po, po zakończeniu. Znaczy, oni w niedzielę nie... Bo w Jak niedzielę... masz linka do nich, to możesz je obejrzeć, tylko chodzi o to, że oni później to teraz tną i oni prawdopodobnie będą udostępniać to jako No jako Znaczy wiecie, nie, bo ten, ten stream z niedzieli, to im po prostu zrzucił YouTube za jakieś tam, wiecie, jakąś muzykę tam, wiecie. Copyright. Dlatego a, to tak. wynikało. Bo te wszystkie. Aha. Tak, bo z piątku i sobotę były normalnie na ja, może, A może internet na stoisko powiedziało, że trzeba zablokować. Nie, coś, coś nie. im tam, coś im tam hmm. zrzuciło. No ale nieważne, dobra, no. co słuchajcie, płyniemy, płyniemy, płyniemy gdzie chcemy płyniemy? Płyniemy, płyniemy, płyniemy czyli, czyli tak, tak. E, polecasz e, jako fajną, sentymentalną podróż polecam Delta Snake Eater pod warunkiem, że wyjdzie za chwilę nowy patch konami, jak wyjdzie patch to grajcie, kupujcie, no bo będzie chyba, dużo chyba, że macie żeby... zwykłe, bazowe Playstation 5 więc a, to, to można i kupujcie, I kupujcie w ogóle używki, bo ta gra już tanio można ją kupić poniżej 200 w sensie, używane to, gry, chciałem podkreślić bo cena jest z dupy tego prawda. nie polecamy używek, polecamy używane gry tak, jest. tak Dokładnie, dziękuję. To co, teraz gra odcinka będziesz? Tak. Co? Yy, znaczy, możemy, jeśli, jeśli macie coś mniejszego, takiego. Simpex bo... ma jakieś no name y pewnie. Poczekajcie. Znaczy ja przyszedłem w ogóle Observation jakiś czas temu. nie o, wiem, mówić, jest. Ale to ale jest fajna gra. Ja no nie wiem. Mogę. No. To jeszcze Kuldan nakręcił na nią. No właśnie, jeszcze z Piotkiem się w tej no. pamięci żeśmy gadali o tym. Ale ja się trochę wkurzałem, bo to jest taka gra, w której w pewnym się, ja się tam zgubiłem. zacinałem. Tak. Ja też tak, tak. Ja też. Bo ta jednak orientacja. Ja bym chciał jest... wyjaśnić zagrać. W to. No, tak. ale to jest najniki, Ja wtedy, nie, nie wiem czy po raz pierwszy, mimo że już jestem na tym USP-dole długo, odkryłem, że na Saturnie jest. Yy, to ten, ten heksagonowa jest burza. Jest heks... Ja też <laughs> to odkryłem. Ja wow. mówię, no to jest błąd Matrixa. No Jeśli ktoś mi teraz powie, że to jest. nie jest dowód na to, że żyjemy w tak. symulacji, to ja już nie wiem, co, co trzeba jeszcze pokazać. I to dla mnie było takie najbardziej szokującego. Ja to pamiętam, że wyciągnąłem mówię, niemożliwe. To chyba na okładce odcinka tego, o którym, którym rozmawiał Observation jest. Mm -hmm. no. Ale coś innego takiego, bo y, chodzi mi o to, że już długo nagrywamy, no a moglibyśmy teraz pogadać o Dying Light the Beast. I pop Pogadajmy o Dying Light, a potem no. Dobra, to Dying Light the Beast to jest najnowsza gra e, Techlandu. Trójka. Z, no, z serii e, Dying Light... On miałbyś pogadę chyba, nie? On no, że to jest nawet czwarta część. Znaczy, to jest trzecia duża, mm -hmm. ale ja na przykład jestem wielkim fanem The Following. Ja tego, też. tego dodatku, ja nie wiem, czy ja oprócz jedynki właśnie najwięcej nie grałem w The Following, bo tam mi ten otwarty świat jakoś tak ładnie siadł już w ogóle, te kolory, to wszystko było takie fajne. A ja może wiecie co, by the way Wam powiem, bo sprawdzałem statystyki na SteamDB, czego nie robię, więc tak specjalnie na ten odcinek że w piku, teraz przy premierze Dying Light The Beast było jakieś 120 tysięcy graczy, a dla porównania no. przy Dying Light 2, jak sprawdziłem... Było 300, nie? No, było 300, więc ten kredyt zaufania stracili, więc muszą odzyskać trochę chyba do tak, A Tak, bo dwójka była rtarwania. A jedynka? Ciekawie, no nie bo wiecie, ja kiedyś. Bo jedynka, yy, ile bo Jedynka malach? była ma? Ponad 10. Zajęc. No, tak, tak. Ale jedynka w ogóle my, że nie byli świadomi tego że jedynka tak naprawdę ona ogromną karierę robiła właśnie na tych rynkach wschodnich. Mm -hmm. Chyba w Chinach. Tam była taka wersja, no nie chcę powiedzieć, ja to mówię anegdotycznie, bo yy, ja to gdzieś tam słyszałem piąte przez dziesiąte, ale generalnie chodzi o to, że tam były jakieś takie wersje właśnie, nie, że darmowe, ale wiecie o coś, że jakieś tam te wersje i te wszystkie takie, <śmiech> że ona nie, była niemal jako gra, jako usługa, tak? To ja nie wiem. I y, Games hmm. as a Service, że tam były inne mniejsze rzeczy, na których tam zarabiali. I to Zresztą... tworzyło no, taki długi ogon dla nich, no, nie? jeśli chodzi o, o to taki przepływ gotówki. No, nie? Mimo, że już też dwójka dosyć długo była na rynku, nie? to nadal ta jedynka się świetnie tam... Tak, wam się dwójka i... podobała? nie. Mije. Ja się troszeczkę odbiłem, ja nie skończyłem Przeszedłem, ja ja ale, ale, ja... ale wiem, że są osoby, które uwielbiają dwójkę. Znaczy, myśmy dostali ją do recenzji, dlatego ja ją w ogóle wymęczyłem, że tak powiem, aczkolwiek ta gra, jak słusznie zauważył Prez na ostatnim odcinku rozgrywki, że ta gra się kosmicznie zmieniła, ona się zmieniła, no z jednej strony jest dobre, że grę rozwijają, a z drugiej strony, dlaczego ja grając na Trzymaj premierę za temu, ja. zagrałem w najgorszą możliwą wersję? Czyli tak, byłem frajerem, bo jakbym poczekał trzy lata, to bym miał, miał bronię, miałbym to, tamto. Ale to, nie byłobyś w gaście. Nie przeżyłeś <śmiech> no, tego, to... co przeżyli wszyscy. No, a, no to ja jest wiesz, nie. no możesz Six Songa grać teraz w dniu premiery, albo w Expedition 33 grać wtedy, kiedy to był największy hit. Kiedy każdy w to grał i jakby przeżywałeś to, co wszyscy przeżywają no, na bieżąco. Nie że każdy to już... grał, no bieżąco. Ja jak to jest, się no. odbiłem od tego. Ja. No, ja. no właśnie mówię, że gdyby, gdybyście się. Nie odbili i się wciągnęli. No bo jak się odbijecie, to jest trochę inna historia, nie? Że po prostu wam nie podpasowało. Na trzy godziny ale, pograłem. No. Ale, ale generalnie chodzi o to, że czasami wiesz, można poczekać, nie zagrać. No, inny przykład to jest ten Breakpoint, nie? Moja ulubiona część na Wildlands no, to gra doskonała. Przyszedł Breakpoint, wiele rzeczy pozmieniał. No, okropny był. I no. e, tam musieli wprowadzić tymi patchami te zmiany, żeby. Jakby... cofnąć je. Ja, tak, znaczy w ogóle tam, bo tam było jakieś z broniami, tym, wiesz, tym levelowaniem tego wszystkiego, tam namieszali. I, i y, dopiero powiedzmy tak ta do jakieś drugie życie dostała właśnie po tych, po tych paczach. I też można powiedzieć, no nie, że kurczę, męczyłeś się albo grałeś w jakiś taki produkt, który, który był jakąś wizją wtedy, mhm. ale y, ją dopracowano. Więc ja uważam, że Akat z Daylight 2 może to nie jest jakiś duży problem, bo Akat ja. Nie mam takiego sentymentu akurat do tej części i też nie wiem, jak bardzo jest w ogóle ten The jest związany z dwójką. W ogóle nie jest związany z tego, co to i słucham, bo ja nie skończyłem. Bo to dopiero 5 godzin, czy 6 jestem wiesz w tym. Tak, ja też. No ja jestem pewnie trochę dłużej, ale generalnie historia jest, gramy tą samą postacią chyba co z jedynki, czyli Kyle Crane, który jest uwięziony w jakimś znaczy tak się zaczyna, że to takie wprowadzenie to mogę powiedzieć, nie? bo generalnie Koniecznie. to jest ta sama postać, którą znamy z poprzedniej właśnie tej oryginalnej części Dying Light. Tylko ja się zdziwiłem, bo ja I uważałem, tu... że o, mhm. no, to trochę zmienia sens zakończenia defollowing bez wchodzenia w szczegóły. Nie? No tak, ale mi się no. wydaje, że tutaj... No tak, Cie... dobra. To jest... Ciekawe jest, że, że tu jest coś w rodzaju takiego wprowadzenia, nie? że w poprzednim odcinku, nie? I można mhm. sobie zobaczyć jakieś takie właśnie wprowadzenie, jak co się wydarzyło wcześniej, że o tej, tej Turcji, o tym haram i tak dalej, i tak dalej. Co mi się w ogóle nadal uważam, że jak mam lepsze wspomnienia dotyczące tej dynki, niż na razie generują mi się wspomnienia o o nie? Bo tam mi się wydawało, że tam jakieś wieżowce były, że to w ogóle to miasto haram tak, było takie... Tak, tak, Bardzo i... wertykalne było. Tak samo jak w tak. dwójce w ogóle postawili wertykalność i mi się strasznie dwójka przez to podobała, że wiesz, po tych wielkich z drapacza chmur biegałem, latałem na jakieś lotni, miałem linkę, jakieś takie niesamowite. Tak. Bardzo epicka była, a tylko fabuła nie dowiozła. No, historia, która y -hmm. była o Kandupy, za przeproszeniem, potłudzcych, bo chyba jak wyrzucili Krisa Avelona po tej aferze, to musieli to jakiegoś, wiesz, a. kroić fabułę i łatać jak, nie wiem, potwora patchwork, patchworkowe. wali, żeby będą jakieś wybory niesamowite. Na pewno. To wszystko tak, pocieli. Ja ogóle... no. Tak, w ogóle ten Dining Land, moim zdaniem, to jest taki, to jest taki Far Cry, jakiego od dłuższego czasu nie udało się zrobić y, Ubisoftowi. Tak coś w tym jest, no. I, i, i wiesz, bo i tu masz, Best, masz i, i Tak, The debis, bo tu masz no. i ten parkour fantastyczny, to spinanie się, więc jest ta wertykalność. Wracają wieże, których mhm. brakowało, aczkolwiek to są dosyć niskie, nie? Na razie nie widziałem jakichś takich trudniejszych, takie, które były bardziej skomplikowane, a to zawsze mi podobało. Ja się, się bardzo cieszę, że, słuchajcie, że stamina się nie zużywa podczas biegania Dokładnie, i podczas to spinania. Tak. Znaczy, to jest chyba... Znaczy, możesz mieć perka, który, że możesz biegać jeszcze szybciej. A. Już mam, tak. I który, który ci wtedy zużywa stamina, nie? No, okay. Ale, ale no, ja na przykład uważam, że stamina zbyt szybko się zużywa podczas walki. Ale znaczy, moim, tak. zda moim zdaniem najważniejsza tak. nowość jest taka, że jesteśmy, jesteśmy tą tytułową bestią. trochę zmienia postrzeganie tak. tej walki. Nie chcemy więcej walczyć, żeby napełnić pasek, dzięki któremu aktywujemy tą bestię wewnętrzną. I to jest fantastyczny tak. dodatek. Moim I żeby względu. się przygotować na... Ale to jest też tak dziwnie zrobione, że... ale to, Bo generalnie chodzi o to, że właśnie gramy tym krajem. który jest... Mamy jakieś takie wprowadzenie, które nam przypomina, co się wydarzyło wcześniej, ale to jest takie pretekstowe, żeby powiedzieć, dlaczego trafiliśmy do pewnego ośrodka badawczego, hmm. którym rządzi Baron. No tam tak. później się okazuje, że to jest jakiś gość, który... No, chyba się... Ma... A to nie jest ten sam się... Baron? Chyba nie, nie ten sam, co był w Dying Light 2. Tam był chyba jakiś... Ja nie pamiętam, Co ale ty, widzisz, to jest, to jest to już... No, to googluj, proszę, Rafał. A ja, a ja ten, a ja tutaj będę jeszcze zajawiał to, to wprowadzenie, bo chodzi o to, że my jesteśmy w, no, osobą, która e, nie tylko jest odporna na, na, na, na, na działanie, powiedzmy, tego, tego wirusa, który, który jakby spustoszył ziemię, tak, wybił 99% populacji, ale jednocześnie mamy pewne cechy odpornościowe i My jesteśmy poddawani tym, tym, tym eksperymentom, no, bestialsko traktowani jak, jak przedmiot. No i ten baron jest taką, taką kwintesencją tego zła. On personalizuje, per, personifikuje, nie jak to się ładnie mówi, to czyste zło y, t, tego naszego wroga. I my uciekamy z tej, z tej, tej, tej bazy, z tego laboratorium, kiedy no, właśnie no, dowiadujemy się, że, że ktoś chciał, chciał, chciał nas uwolnić, ktoś chce nam pomóc. No i tak trafiamy powiedzmy do tego, do, do, do, chyba Castor Woods się nazywa, czyli takiej jakiejś e, malowniczej miejscowości w, w Alpach. I to przepięknie wygląda na początku, bo to jest też taki klasyczny motyw, trochę jak, jak gier z Bethesdy, trochę też z, z innych gier Ubisoft. Tutaj mi się wydaje, że Zaczynamy w tej jaskini, że musimy się wydostać z tej jaskini, żeby później uderzyło nas to, te promienie słońca, kiedy wychodzimy. Nie, więc, mhm. więc to, jest, to jest taki klasyczny motyw, mi się bardzo podobało, bo ja nie mogę się doczekać tego momentu, kiedy wyjdę z tego laboratorium, kiedy przejdę ten mhm. swoisty tutorial, na, nauczę się tych wszystkich mechanik, między innymi tego, że, że faktycznie mamy w tą sobie bestię, która się. Buduje nie, ten, nie, ten, ten, ten współczynnik po prostu chyba na zasadzie tego, że jak walczymy, to właśnie nam się ten współczynnik bestii zwiększa, i jak nam się ten pasek naładuje, nie mamy jakiejś większej kontroli na tym, w którym momencie on jakby się ładuje, no bo nie możemy tego, tego ładowania powstrzymać. Nie? To jest po prostu cały czas, jak się, jak, jak walczymy, to, to nam to rośnie. Ale kiedy właśnie wchodzimy w ten tryb bestii, to jesteśmy jak, jak jeden z tych gryzoni, takich, który po prostu yy, rzuca się szaleńczo rozrywa na kawałki. Wiesa mi to przypomniało trochę? Predator czekaj, czekaj tak, Far Cry Instincts, gdzie byliśmy też takim trochę zmutowanym tym głównym bohaterem. Taka, taka iteracja. No trochę tak, wysła, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, I, i, i generalnie to trochę zmienia postać właśnie tej, tej, tej strategii walki. To, co wspomnieliście, że mhm. że nie chcesz, że tak ładujesz to, żeby na przykład kiedy walczysz z tymi potężniejszymi przeciwnikami, ja nie mówię z chimerami, bo z chimerami to to jakbyś tego nie ładował, to i tak nie wystarczy ci na, na pokonanie takiej Chimery w, w jednym podejście. No nie, chimery, czyli jakieś, takich specjalnych tych, tych, tych zainfekowanych, tych gryzoni, tych potworów, które, których my wyciągamy, nie wiem, jakiegoś rodzaju serum, jakąś krew, którą nie wiem, po części sobie wstrzykujemy, po części jest nam potrzebna do, do, do badań, którą, które wykonuje Olivia, dziewczyna, która nam pomaga się wydostać z tego, tego laboratorium. No i, i tak się zastanawia. Oliwia Jablonski, nie wiem czy widzieliście tak. na jej. A nie, nie, nie, nie na, naszywkę. Ona ma naszywkę i tam zapisane, o Jablonski. Co ciekawe, bo ona ma taką urodę, bardziej powiedziałbym, nie wiem, no, latynowską trochę, nie? Tak mi się wydaje. A czy znaczy ja no, w ogóle no. widziałem, nie wiem, czy to jest takie, takie. Specjalnie czy, czy takie mrugnięcie oka, że widziałem na przykład niektóre postacie, niektórych na przykład jakichś bestie, albo jakichś takich tych, które są podobne na przykład do, do postaci z cyberpunka, nie, takich kluczowych. I zastanawiam się, na przykład co mnie goni, to nie jest jednak ta postać czy ta, ale to jest taki... Jakby było to, to byłoby takie przyjemne mrugnięcie o tym. Wiecie, co jest fajne? To jest takie klasyczne, kampowe kino klasy B po prostu. Tutaj właśnie fabuła jest tylko pretekstem i o to chodziło. Słuchajcie, wiecie, kto podkłada głos? To jest Walking Dead, to jest taki z tymi ludźmi, którzy próbują tak, tak. Głos Rebeki, opraszam bardzo, Oliwia Jabloński podkłada Rebeka Hansen, która podkłada też głos na pod If w Blade taka okay. ciekawostka nie no widziałem żeby to było jakoś tam lubię? wykorzystywane przez, przez marketing a, a w sumie ciekawe znaczy ja gram w ogóle z polskim dubbingiem, więc ah ja to też by jest, mi jest, od razu. jest kapitalny w ogóle nie mogę znaleźć no. dokładnie listy. David w dwójce był fatalny jedynce, pamiętam, a na pewno w jedynce. No stary, ale w dwójce jak widziałeś aktorów typu David Bell, czyli ten parkurowiec, który no, no mówi po polsku i, i Rosaria Dawson tam gra, dobrze pamiętam? Tak, tak, tak. tak Mówią tak. po polsku, mówisz, coś tu jest nie tak. Chociaż w cyberpunku ja grałem po polsku, byłem zachwycony naszą wersją czyli mówicie, no, ch mówicie chłopaki, jest... że, kurczę, David Polski w Die no, Bardzo dobry. jest spoko. Nie, no jest świetny, bo to jest, bo to są ci najlepsi aktorzy głosowi. Mm -hmm. Część mm -hmm. nich kojarzę, na przykład, nie na nawet y, tak, ze Podkłada ten kolesion. właśnie cholera nie pamiętam. Mo możesz sprawdzić. No. Mm -hmm. no. bo ale jest, w ogóle w oryginalnej wersji, aktorzy... wersji angielskiej to w ogóle podkłada głos głos który podkłada. Tak, który podkłada pod y, Ezio głos. Pod, no mm -hmm. w ogóle też, też i wersja angielska. Wiesz, że tutaj nie ma, nie, nie ma pudła, nie? Ale jest inny aktor Że Amerykanie nie tracą tam Bo to nie jest ten sam Paweł... aktor, który podkładał głos w wersji angielskiej. A nie Paweł. No, czyli nie, bo, bo w jedynce był to Paweł Krucz. Ale. No. Ja nie mam... jedynce, ale to było 10 lat temu. Kucze, no może na Webie powinno być, czy gdzieś, żeby była taka lista płac no polskich, bo jak jest wejdzie taka... się na IMDb, to... Jest taka strona dubbingpedia, tylko że ona pewnie jeszcze nie ma aktualizacji, wiecie o co chodzi. No tak. To nie zmienia no, faktu, wiesz. że jest dobra polska lokalizacja, naprawdę jest super. Tak, no. o, świetna. I, i, ciekawe. i fajnie, fajnie ten klimat jest budowany, bo ta, ta kampowość, ona się przejawia tym, hmm. że to jest ja nie jestem wielkim fanem Walking Dead, ale wiem, że chyba Rafał, ty to widziałeś chyba wszystkie sezony. Nie, ja teraz Dicksona końca, bo trzecie ja sezon. Ja komiks, szedł. ja jestem fanem komiksu no. i polecam. Ale obejrzyjcie tak. spin-offy, są I t... fajne. I to jest taki klimat trochę, no nie, że jest na zewnątrz, no, za, tymi, za tymi siatkami, no za tymi murami, e, po prostu e, szarańcza tych gryzoni, tych, tych zainfekowanych, tych właściwie zombi, a my... A my tutaj siedzimy i tam y, tu ze sobą gadają, tu jakieś problemy, tu coś tam. Y, oczywiście nie jest to udramatyzowane. Ale, ale, ale są takie motywy, że jak robimy takie misje typu, Z nie ojcem. Wiem, tak, no z ojcem, nie? No to, to, to ta, ta misja z ojcem jest taka, okej, okay, nie? Ale to jest, to jest właśnie... Y, Takich bym się spodziewał, nie takich kampowych. Nie? Ale w ogóle że... zwróć uwagę, że ten, i tak, tak, jak może zahaczę o mechanikę, ja, ja kocham Dying Light za ten parkur, bo ja w ogóle wiesz, Moja lubię nagra to jest Mirror Set, jedynka. No, A ja tak. mogę grać non stop po prostu w tę grę i to jak oni zrobili Dying ta jedynkę, ten parkour i teraz jak oni go dopracowali w The Beast, chociaż na początku czułem, że ta postać jest taka klockowata trochę, ale jak rozwiniesz te umiejętności i wchodzisz w ten płynny pęd po tych dachach mhm. wiesz i te wszystkie sztuczki z lądowaniem, potem tak jak mówisz z tym ekstra do pałką po jakimś wspinaniu się i tak dalej no jest fantastyczne. Ja, ja się jaram samym bieganiem i się nawet nie chcę walczyć z tymi, tymi gryzoniami, tylko odbijać się od nich nie? i lecieć dalej. Tak. No. Tak, znaczy ja w ogóle, bo to jest, to jest ciekawe, bo gra generalnie, no to w tej strukturze jest, jest taka dosyć klasyczna. Czyli mhm. mamy miejsce, ten hub. Ten ratusz, akurat w, no, jestem na takim etapie, że powiedzmy, nie wiem, czy się później zmienia i mamy jakąś inną bazę, ale ten ratusz jest powiedzmy tą, tym głównym miejscem, no nie tą bazą wypadową. Tam dostajemy jakieś zlecenia, ruszamy w teren, odkrywamy, wracamy i to, co na początku nie robiłem, to marnowałem czas na w ogóle walki z tymi ząbami. Ja ja nie będę nie dostajesz zombiakami. doświadczenia nawet za walki, bo to nie ma sensu. Znaczy, no. Dostajesz minimalne doświadczenie, Właśnie. a jak zginiesz, to dostajesz kary. Z minus 500 punktów doświadczenia za pierwszą śmierć, za drugą 250 i tak dalej, jeśli to robisz w jakimś tam cyklu, nie, bo jeśli powiedzmy przejdziesz już jakiś dłuższy fragment, to to powiedzmy to się resetuje. I ta kara jest no, taka, że ja w pewnym momencie przestaję po prostu walczyć. Ja już robię główne zadania, poboczne zadania, mhm. bo one gwarantują ci te wysokie skoki tych punktów doświadczenia, a te potyczki, one ci nie zadają. Oprócz tego, że ci zużywają broni. broń. No bo broń Wszystko. się nie złożył. Używa apteczki jest... i zasoby. Tak. Tak. Fajnie, że jest broń palna. a Od razu w zasadzie do zdobycia. No i to zużywanie broni mnie irytuje. Ale to jest taka cecha dying Lighta, nie, że trzeba no tak. żonglować. tym. Ale samochody są super. Ja ostatnio kradnę te jeepy i rozjeżdżam zombiaki. I mam tyle frajdy, jak nigdy w życiu. No. Tak, sobie. tak. Samochody zasadzie... są fajne, tylko że paliwo się kończy. Trzeba. Ale no. można znaleźć paliwo bo w konwojach. Tak, tak. Hmm. Powiem wam tylko, co mnie trochę śmieszy, że wiecie, co się dzieje w Alpach, wszystko jest po angielsku, te wszystkie napisy, Pff. wiecie co chodzi? Coś tu nie gra, coś tu nie pykło. No właśnie, to jest nie... turystyczna, to jest turystyczna. No dobra, ta. ale Powinno to być jest... przynajmniej w trzech językach. No albo przynajmniej w dwóch, tym niemieckim. Tym bardziej, że tam są takie NPC, które potem mówią takim akcentem niemieckim. To, ale mi się nie? w ogóle podoba, że to właśnie umiejscowili w tych europejskich Alpach, gdzieś zachodnich. Mamy takie dosyć spore miasto, miasteczko, mm -hmm. nie? A i a, do tego takie okay. ogromne, puste tereny, po których latamy, a jeszcze jakieś elektrownie, jakieś tam inne a, Słuchajcie, bagie. wiecie ile ta grama wersji językowych, tak a propos no. Kronosa? No. no, 16. 9, 9. 9, 9, 9, 9, 9 dubbingów. dubbingów. No. Ja mówię o dubbingach. Aha, aha. Tak, ale 9 napis. dubbingów. Słuchaj, ale to jest triple to widać, no. no. Nie wiem. Czy... To jest, to jest ten pamiętaj, troszkę. To, no. jest, to jest AAA, ale jak patrzysz na grafikę, ona ma tak specyficzne. To jest sznit, A, no. Ej, jak se popatrzę, że Ona ładnie to jest... wygląda, ale, ale nie jest taka. Nie. Ale to nie jest poziom. Ta gra nie Shadows. jest AAA, ona kosztuje 230 zł. <śmiech> nie, ona nie może. To chodzi prawda. To się śmieje, nie, ale ona nie ma nie macenie on AAA. Oni jej też nie pozycjonują jako trzeciej części z no to, to był pierwotnie tak. dodatek, tak jak gadaliśmy. Wyewolowała do tej, nie wiem, 30 godzinnej przygody, słyszałem co najmniej. No. Więc to mogłoby się spokojnie nazywać Dying Light 3, nie, ale, ale fajnie, tak. że sprzedają taniej. No. Mhm. Ale w ogóle, ja jako fan w ogóle oryginalnego, pierwszego Dead no. Island, to ja, to dla mnie to jest, to jest po prostu Dead Island no serio, Dying no. Light 3 czy 4, nie? bo na mhm. przykład ten ostatni Dying, Dead Island 2, ten już nie robiono oczywiście przez ten, który też powstawał w bólach. Ale on nie buduje. Ja trochę w niego pograłem. Ja skończyłem. Miał swój klimat, ale kurczę, jednak oryginalny The Island to było coś takiego niesamowicie świeżego. Ja nie jestem fanem w ogóle, wiecie, tych Walking Deadów, Gryzoni, Zombie, ale tutaj oni zrobili coś, co sprawia, że masz jakąś taką satysfakcję z tej, z tej walki. E, trochę sadystyczną, bo e, muszę przyznać, że to, co na przykład, powiedzmy, ja mówiłem, że tam te, te drzewka mogą wlądzać kopii w klej, mhm. to to, jak te potwory są zrobione, jak one się poruszają, jakie one mają umiejętności i dwa, jak yy, my zadając im obrażenia, nie? Jak, jak te obrażenia są... Pokazy, znaczy pokazywane. Tak to jest ultra brutalna jedno. gra. Tak, że kiedy walisz po prostu, masz maczetę, to jak celujesz w kończynę, to możesz tą kończynę u, uciąć Jednym i ten potwór tak, padnie tak. I on, ale czołga, on jeszcze czy... będzie żył, więc się będzie się czołgał do ciebie. Tak. Jak utniesz głowę, no to już jest łatwiejsza sprawa, ale to wiesz, jak w Mortal Kombat niemal to są takie no, momenty. Prawda, jak jest... masz no, bronią jest... jakiś go... młot, tak. Tak, tak. To, roz, to, to wiesz, te dziury, które wiesz, takim młotem po prostu rozrywasz na, na ciele, to wszystko jest zaakcentowane, może zbyt, ale to robi taki klimat, że to każde uderzenie odczuwasz. I, i czy masz jakąś wolną bronią, czy masz jakąś łopatę, machasz, czy masz jakąś, jakiś toporek, czy to wszystko, to, to sprawia taką satysfakcję, taką mięsistość. Tylko. Dla mnie ten, ten balans jest... No ta gra jest trudna dla mnie, nie? Ja nie obniżuję hmm. sobie po, poziomu trudności, ale muszę przyznać, że e, jak miałem taką... M, nie wiem, czy już, no, Na pewno chyba, Rafa, widziałeś. Tam jest... E, nie wiem, Łukasz, może ty też... E, jest na bagnach, nie? Kiedy my ścigamy taką Chimerę, ona hmm. jest... Trochę tam, jak Wydźmień, prawda? Się <laughs> tak. I kurczę, ta, ta walka... Ja, no, oczywiście ja chyba przeszedłem do drugim czy trzecim razem, no nie? Ale musiałem się trochę na napocić, Był pobiegać. Normalny. Nie, na zwykłym. Ja na to jest to jest hej. No, ja, ale ja jestem. Ja za czasem tak się zastanawiam, czym ja nie powinien obniżyć tego poziomu trudności, jeśli taka jest możliwość, nie? Bo jeśli powiedzmy, twórcy nie uznali, że. Tam chyba że, możesz że, wybrać, z tego co pamiętam. Tak, można, można. Możesz sobie ustawić chyba fabułę. Ja w ogóle, jak sobie ustawiłem takie. zrobiłem sobie drugie otwarcie, mhm. bo chciałem zobaczyć coś, to. Ustawiłem taką pełną imersyjność, że ten chód jest niewidoczny, że, że właśnie yy, poszerzyłem sobie troszeczkę pole widzenia, bo to przy parkurze mi bardziej siadło. I Wiecie, tak się bo oddala kamera przy parkurze. Wsp... Nie wiem, czy zauważyłeś, jak biegniesz, to coraz większe, się robi pole widzenia przez chwilę. coś się w czasie biegnie. Tak, nie? to okay. jest ciekawe. Okej, okay. to tego nie zwróciłem uwagę, bo czasami no. mówię, kurczę, jak ja. Czy, czy, ja bym nie, czy oni by nie zrobili przysługi takiej graczom, gdyby nie zrobili tego, co zrobiło Machine Games z Indianą Jonesem, czyli wejście w, w trzecią osobę, kiedy się wspinasz, żeby mieć po prostu mhm. takie lepsze rozpoznanie, ale z drugiej strony no to jest taka ich decyzja. I to no, nie jest tak też tak, tak że jak się wspinasz, pewnie. to nie widzisz gdzieś tak. To bo, bo jest dużo tych zagadek, na przykład, nie wiem, ta, ta z ojcem, nie? Tam jest taki moment, że musisz się po tej jaskini gdzieś tam przekrać, przyciągać do. te kable elektryczne. Tak, tak, tak. No chyba ze trzy razy tam, bo wiesz, ja drugim, no, tam, wie? tam nie możesz walczyć. To musisz to zrobić tak, że musisz się przekraść, z nikim hmm. praktycznie nie walczyć. E, podłączać to wszystko i tyle. A jak Ci się w ogóle podoba ja je... swoją drogą? Bo, bo ja mam mieszane uczucia, nie? jak jestem w mieście, na dachu, zachodzi słońce albo wstaje, to wygląda to fantastycznie. Słuchajcie, ja mam wrażenie, że Dying Light pierwszy z 10 lat wygląda tak samo albo albo lepiej momentami. No bo to jest ten sam film, tak, ale... <śmiech> no <śmiech> serio, brak, mi się daje, znaczy, ja brak ja wiem, o czym Pan tutaj. mówi. Ale moim zdaniem ta gra ja wygląda wie. lepiej niż Dying Light 2, więc no może przez to, że ten teren jest tak, jak mówimy, małe miasto, ale dużo otwartego znaczy... terenu. Nie? wiecie, no, można iść w Unreal Engine 5 i mieć piękne, ale tak naprawdę płaskie i, i nic. A możemy iść właśnie w to, co jest Daniel Light, czyli mamy jakąś taki pomysł na tą architekturę, pochodzimy mhm. po tym mieście i tak, jeśli jest jakieś okno otwarte, to wiesz, że tam możesz wejść i coś tam splądrować. Że jeśli jest jakieś A, przejście... Albo przez te nie, mieszkania, nie? Dojeżdż... to jest Tak, no. że to jest... Że naprawdę bardzo pieczołowicie zaplanowali całe to miasteczko. Ja jestem dopiero w tym, tym, tym, tym pierwszym obszarze, nie? bo domyślam się, że to nie jest tak, że dostajesz drugą mapę i tam jest drugie nie, takie... Nie, tam cały czas jak Woods. zwróć uwagę, że jakbyś przekroczył rzekę, masz na przykład szpital psychiatryczny, level, mapa, jeszcze nie otworzyłem, poziom jedenasty tak. postaci, no to uciekasz, nie? Tak. No bo ja jestem na Aha. szóstym czy siódmym w tym momencie levelu. Tak, no to też tak nieźle ci idzie, bo ja, ja, się, ja jestem chyba na szóstym, nie? Ale no to to ja samym. w tym momencie zacząłem się odbijać, bo Trafiłem na taki konwój i tam je tak. zaczęli gdzieś skakać, to po mnie taki biegać, jeszcze ten taki... duży zaczął tak, chodzić tak z tym młotem zamiast z łapy. Pamiętaj o granatach Dobra. i o koktajlach. No. Ale wiesz, to są... Dużo złomu znajduję, dużo tych rzeczy, ale tych jakichś drutów czy jakichś przewodów nigdzie nie mogę znaleźć. I większość rzeczy, które zrobię, czy to są naboje, czy to są jakieś te, potrzebuję te przewody i nigdzie ich nie mogę znaleźć. Ona ale wisa chwilę przed ufali. nagraniem właśnie grałem i tak poczułem taką frajdę wie, z tego biegu, z tej beztroskiej walki z zombiekami. Potem znalazłem sobie jakieś za zaszło słońce, ja się w ogóle boję nocy w dying lightach. Absolutnie ja w ogóle nie boję. chodzę w nocy. Ja nie gram, nie? bo wybiegają te tak. volatile, czy jak oni się tam nazywają, te mm -hmm. potwory. Więc zaszukam ja sobie miejsca, raz jakieś odblokowałem miejsce na słupie elektrycznym więc się przekimałem, rano skoczyłem do samochodu, <głos> tak. pojechałem na misję. W ogóle super zabawa. No. Mam tak, tak. Ja, ja, ja w ogóle, a propos nocy, był taki moment. Tam jest taki fabularnie, że, że musisz prze... tak Nie, ale jest, tak, tak, tak, ale jest taki moment, że musisz znaleźć coś tam, co się wydarzyło, nie? Tak. w jakim miejscu. I to jest później, i później po śladach, nie używając właśnie tego wiedźmińskiego... To dlatego tak jak powiedziałeś, tak, że Wiedźmi no. to nie tylko, że plane, planeta, wyspa za mgłą i tam jakaś walka z jakimś tam y, Ale utopsem, to jest jak misja, tylko, wiesz, nawet, nawet Tylko właśnie chyba. to jest Wiedźmi, tak. A pierwszy prolog, w sensie od razu jak był prolog, to było dosłownie jak Wiedźmi, nie? Jeżeli walczyliśmy z gryfem Wiedźminie 3, to w prologu walczymy z czymś innym, ale to wszystko podobnie zrobione było. Tak, tak, tak. ale nie, tutaj bardziej mi chodzi o to, że ta misja, no nie, że tam dochodzimy do tego miejsca i później musimy tropić i używamy tego zmysłu, i mamy te stópki, że się tak wyrażę, podświetlone, i idziemy no wzdłuż tego gdzieś tam, aż znajdziemy, powiedzmy, że ono prowadzi do tego momentu, i tam zaczyna się już funkcja. Ale ja jestem... Tak, przepraszam, ja Tam wydarzyłem. w nocy, przepraszam. Nie, no, nie Tylko bo powiem, bo... że właściwie no. chodziło mi to, że w nocy musiałem przeczekać w tym samochodzie do Gdy rana, Nie ja mi i się skończyła bo... benzyna. <laughs> I wiesz, jak biegłem? Goniło mnie sześciu tych potworów. Ja myślałem, że zginę, ale uciekłem i powiem ci, to było przerażające doświadczenie, bo to pompuje adrenalinę strasznie. Nie, no. nie te potwory są okropne, bo z nimi się nie da walczyć. One mi przypominają też troszeczkę ze Stokera. Mhm. Otwarcie Stokera jest jedno z najtrudniejszych w całej grze spotkań z, z tymi tymi potworami takimi niewidzialnymi, tak mi się wydaje, że no ja to już tak wspomniałem, że tam, yes, tam jest taki moment, kiedy my no, na początku. Kiedy my przechodzimy, tak, przechodzimy przez, przez to przejście i później musimy gdzieś dojść i tam po prostu właściwie nie powinniśmy nawet walczyć z tym, tym. znaczy jak ktoś chce, to może, nie, ale to jest, to jest taki moment, że ty jesteś przegrany i tutaj też mam wrażenie, że do pewnego momentu, kiedy my nie będziemy naprawdę już napakowani i tak dalej, to z, z niektórymi przeciwnikami to nawet nie ma sensu yy, walczyć, bo tylko tracisz czas, e energię no I, i, i, i, i tyle, nie? Bo nie jesteś w stanie pochodni. Nie wiem, czy jest jakiś sposób... żeby ja zabiłem raz takiego. Tak. Ale, ale taka misja tak była wielu Bo Oni byli w nocy, jeszcze tam byli inni i była strzelanina. W końcu się udało. No, okay. A ja nie wiedziałem, że ten no bo... pierwszy potwór, wiecie, ja nie, ja nie wiedziałem, że pierwszy potwór w Stalkerze jest taki trudny i go zabiłem. Chyba za drugim Polacja. razem. <grym> ja też. No. Ale no. wiem że pamiętam, że Rysław, wiesz, pamiętam, że Rysław jest... bardzo narzekał. Pamiętam, że Rysław bardzo narzekał i mówił, że ten potwór go generalnie strasznie widził. Ale to mówisz o Kronosie. A nie, ja mówię teraz jeszcze o Stokerze. Okay. Bo on Wódcy. na, na Kronosach będę narzekał po pokazie. Że... Znaczy wiem, ja, ja stokera tak. dwójkę przeszedłem, ale to jest taka gra, trochę jak w Kronosie, to tylko że no. moim zdaniem w Kronosie yy, yy, jakoś tak inaczej do tego podchodziłem, a tu jednak jest gra z otwartym światem, oni do ciebie strzelają jak snajperzy, no nie, tam z odległości 100 metrów, 200, a ty próbujesz je strzejść, strzelić, to ci się broń zacina, tu coś ten, tu nagle okazuje się, że masz naboje, ale nie do tego... Pistoletu, czy do tego karabinu, i te. I, I uczysz się po prostu, wiesz, jak przeżyć przede wszystkim, uh -huh. a dopiero później stajesz się tym Rambo, który nawet szuka, wiesz, potyczek. Bo ja, na Stokerze w pewnym momencie to, yy, yy, to już byłem taki dokoksowiony, że, że nie bałem się tych przeciwników. A na początku to było tak, że jak za każdym razem, jak, jak widziałem, że jest jakaś grupka to ich ominiałem po prostu tak szerokim mukiem. Ja w ogóle soja Stalkera odłożyłem po tych wszystkich tam w, jeszcze w grudniu, jak to wyszło, kiedy to wyszło? W grudniu chyba, tak? Czy koniec listopada, rok temu. Mm -hmm. tak, po tak. tych tak pagach, optymalizacyjnych paczach powiedziałem, dobra, poczekam sobie rok i, i wrócę, bo to jest intrygująca gra. Ale... Znaczy, to jest piękna gra, no jest, ale kurczę, ona też zajmuje czas. To no. jest jedna z takich dłuższych gier. Ja nie wiem, ile godzin tam spędziłem, ale yy, no to, to była gra, która mnie pod koniec bardzo wymęczyła tą długością. Okay. Ale tam są miejsca, tam jest klimat, tam są takie, takie fragmenty, które do tej pory będę pamiętał, bo, bo to nie jest tak, że tam klasycznie tak wiesz, o widzisz te bloki, no nie? bloki to są taki fajny, charakterystyczny motyw, no nie? Te, te, te radary, nie, te takie miejsca, no nie, te wszystkie mm -hmm. anomalie, Moskwy, te to. takie... Tak, ale tam jest taki moment, w którym trafiamy, no, ja nie zdradzam za dużo, ale jest y, motyw, że wiesz, biegamy niemal po... po, po po jakichś ruinach, wiesz, miasteczek, i tak dalej, a mm -hmm. jest taki moment, że trafiamy do po prostu mega nowoczesnego ośrodka. Takiego jak z filmu Ja widziałem Science w Artbooku, bo mam kolekcjonerkę i to, to tak. I kapitalnie jest. to wygląda. takie fajna, taka, taki. Ale wróćmy do Dying Light, bo chyba trzeba powoli coś. Wróćmy, tam. wróćmy. Tak, i Dying Light. <śmiech> i ja, ja jeśli chodzi o Dying Light, nie, to. Gram na razie bardzo sykuracyjnie i tak jak powiedziałem, że zmieniłem trochę podejście do tego, do, do, do, do tych Ty moich... Ty tak Czasami się bawię, ale tu jest tak, że tych, tych gryzoni, bo tak oni się nazywają mhm. oficjalnie, tuż, któryś raz podkreślam, nie zombiaki, to jest tak, że nie jesteś w stanie, znaczy nie opłaca się, bo nawet jak masz taką satysfakcję, żeby tutaj kogoś zarąbać, nie opłaca się z nimi walczyć, bo jest duża szansa, że zaraz się zlecą kolejni. Lutu z nich praktycznie nie wypada w ogóle. Jak ich przeszukujemy, to są jakieś takie drobnice. I te punkty doświadczenia, które dostajemy, no to są, nie wiem, powiedzmy, 15 punktów doświadczenia. Kiedy my, żeby awansować, potrzebujemy kilku kilkudziesięciu tysięcy. Tak. Więc to jest zupełnie opłacalne i to wpływa na taką ekonomię tego naszego postępowania. Że jak kalkulujemy. No i ciekawe jest to, co powiedziałeś, że strasznie szybko wyczerpuje się, wytrzymałość w czasie walki. To mnie zastanawia, czy da się to potem zmienić, czy wiesz, popracować nad tym. Znaczy Myślę, że musi być. No poza tym mamy te gadżety, jakieś tam te inhalatory, mi się wydaje, że one to hmm. sprawiają, że, że jesteś bardziej taki, jak się tak doładujesz, to, to, to jesteś w stanie więcej, więcej zrobić, ale no tutaj uniki wykorzystują tą, tą, tą, tą staminę, nie? To tą, tą wytrzymałość Uderzenia wykorzystują. No to jest, to jest tak, że musisz bardzo, bardzo taktycznie podchodzić, i na początku ja w ogóle nie, nie blokowałem. Nie, Wiesz, nie, nie to używałem to prawda, tego tak. drugiego triggera, żeby blokować, a później zacząłem jednak y, stosować, bo to też. Znaczy, nie wiem, czy jest parowanie jako per se. Wiecie, jest ale... taki dziwny, jest taki ruch, że może tylko zabiega tak, jakby. Przepchać, wiecie o co mi chodzi? Mm -hmm. On go tak od siebie mm -hmm. odpycha i ten ząbek jest taki jakby do nas pasami zwrócony, tylko to, tak tam się skończy trud... wytrzymałość, on tak robi często. Tak, no. to, tak, nie tak, to jest w ogóle jakiś cios, tylko jego jest trudno wyprowadzić. Tam Aha. w ogóle jak się wejdzie do ustawień, gdzieś tam, w którymś miejscu, są wszystkie te takie kombinacje, jakby, okay. które jakby kraj już zna, jakby wiecie, z jakby nie mm -hmm. wiem, no, z poprzedniej części. Z tylko naprawdę sporo. I tam właśnie między innymi jest właśnie coś takiego, że y, taki jakby robimy, nie wiem, no takie odepchnięcie zombie, Czas jak z Mortal Kombat, nie? Mm. No, Góra dół i szybka ręka, i robimy ten. Nie, no fajne. Ale, jest, ja powiem, ale że... jest to korzystanie na przykład z, z tej latarki UV, mm. nie? Że, ten, że, że powiedzmy, to też powoduje, że nawet jak ci większa grupa goni, to jesteś w stanie ją. Y, tak zestagerować, jak to się ładnie mówi, tak? Bo szukanie trochę, wiesz, butli z gazem i ich rozwalanie hmm. i przywabienie zombiaków, żeby cała grupa wybuchła, nie? Tak. W tak, sobie. tak, tak. No to już zaczyna wchodzić właśnie taka taktyka, nie, że trochę jak znowu, w Kronosie, nie, hmm. czyli tak. tam mamy te areny przygotowane pod, pod te potyczki. Wiem, że będzie ktoś. Mamy, tu mamy tak. pewną swobodę w tym wszystkim, że owszem są momenty, no nie, no bo o ile po, po tych uliczkach one sobie tam swobodnie chodzą i, i ten, no to są te miejsca, gdzie na przykład musimy włączyć tam ten generator czy coś takiego i, i jest taka mini miniarena, bo to, to miejsce no tak. jest jakoś tak dziwnie otoczone siatką. Zawsze musimy wytuć te wiecie. wszystkie, tak, musimy ich wszystkich wytuć, bo, bo nie ma takiej opcji, żebyśmy mogli podejść na przykład nie, do zamka i tym wytrychem go otworzyć, no bo zawsze nas coś zaatakuje, więc i tak musimy to oczyścić, nie? No ale tam na tym terenie i prawdopodobnie dojrzysz, tak jak powiedziałeś, nie? jakąś butlę z gazem, coś, coś innego I, i trzeba się tym posiłkować, nie? Bo, bo ta ekonomia jest inna niż w innych grach, jeśli chodzi o, o ten sprzęt, ale nawet najlepsza pałka, nawet najlepsza maczeta, ona się w końcu zużyje i też ma ograniczoną liczbę tych napraw. Ja nie wiem, czy to można później zmienić, ja, ja mam ten sprzęt, który powiedzmy ma te cztery naprawy tak, nie? Cztery, to maksymalnie, ale, ale większość takich podrzędnych przedmiotów ma na przykład dwie, nie? Ekonomia naboi, no to jest jak w tych właśnie filmach post-apo, nie? Że właściwie to szkoda strzelać, to można korzystać z tych naboi jak waluta, nie? No to byłem na przykład stalkerzy, okay. stalkerzy, nie? No więc, nie no, dla mnie to jest to jest ciekawy przykład, nie? Właśnie takiej marki, która yy, która łączy pewne cechy, które, które yy, no właśnie tego... Yy, jakby to powiedzieć, takiej, takiej gry z otwartym światem, takiej ząby apokalipsy, jednocześnie właśnie trochę trochę takiego dramatu, no nie właśnie z tymi, z tymi postaciami, tak dalej, ale to wszystko jest tak fajnie połączone, że, że no ja mam, ja mam frajdę, nie na razie. Póki okay. co? Jakby nie, nie, nie znudziło mnie, nie znudziło mnie to wykonywanie tych. Tych, tych, tych czynności, no bo jak się skoncentrujesz właśnie na, na tych zadaniach, które ci dają, a nie tylko na eksploracji, no bo możesz oczywiście e, plądrować, nie? bo na mapie pojawiają ci się znaczniki, że tu jest jakiś tam market, tu coś, coś może być i tak dalej. Ale to jest kwestia tego, co tam możesz zrobić. Tak zwane jest to zakazane strefy, gdzie jest strasznie dużo zarażonych w sklepie, czy w magazynie, czy w jakimś budynku, i trzeba trochę no się uzbroić, żeby tam wejść. No ja jeszcze nie wchodziłem, bo się boję trochę. Ale... Znaczy ja tam parę razy wszedłem ale, wszedłem, ale zawsze gdzieś miałem wrażenie, że znowu pytanie, czy to ile stracisz tych bandaży, czy tak cokolwiek w Kronosie, nie? No. żeby się tak, to, to, to yy, yy, yy. Zwrócić się po z postaci tego tego lutu, który tam znajdziesz. Ale ja no trochę wiesz, co podchodzę po do tej gry tak... jak po, bardzo mnie fabuła interesuje. W sensie chcę robić misje fabularne, ale niestety trzeba też ten level podnosić, trzeba expić pod, Ale podobno tak. gra ma bardzo by, misje poboczne. Słyszałem tak, bo ja podfół. zrobiłem parę teraz, żeby podekspić no. postać, i naprawdę są dobrze napisane. No. Nie, fajna gra, ja wam powiem szczerze, jestem zaskoczony, że udało mi się zrobić grę lepszą od Dying Light 2, tak po prostu, która daje dużo radości, a będzie wcale nie krótka, no, bo, bo się mówi, mm -hmm. że genezą jest to DLC, ale tak naprawdę to jest jakby nowy Dying Light, no, mm -hmm. mm -hmm. No dobry, ro dobry za, to, to... rok dla polskich gier. No powiem wam, że w ogóle to... Alters, kurczę, Kronos, y mm -hmm. teraz The Beast, naprawdę. No, no. no i jeszcze takie różne ma małe indyczki, nie? No, y Manor no. czy jak ktoś tam nazywa. No nie wspomnę o grubasach Triple które ogrywamy na akord chyba w tym momencie, bo ja Silent hill muszę odpalić, ale nie wiem kiedy. No. Mm -hmm. Ale Silent Hill dwójka to w tym roku, bo nie, no w tamtym. Nie, w tamtym pod koniec roku. zeszłego roku. A ty mówisz o F, o F. Tym, że... Silent Hill fakt. No. Nie, bo to jest, jest takie, tak połączyłem z tym, że, że, że polskie, polskie, polskie gry. gry. Przepraszam, tak. No i, i takie gry, które niestety no dziś w tej w, tej, w tym zalewie tych Hell popularnych typów, no. tak. Eliza, Bardzo jest, polecam. Bardziej myślałem o tym Metal Iden. O, o wspaniały ja, jest. Polska gra. Tak, no. polecaliście i, no to jest gra, która chyba najbardziej obrywała z tych wszystkich premier, bo ona i prawdopodobnie oberwał. trochę od, od Chronosa i, i od Ale nie wiem czy Siksonga. wiecie, że ten, bo, bo czytałem jakiś wywiad z tym Jonathanem Beletetem od z tym yy, projektantem, reżyserem, to on się żalił już publicznie, że premiera Six Songa to jest taki cios w plecy dla tych, którzy mieli ustalone mm. daty premiery. I powiedział to głośno, nie? Że, że ok, mając tak. taką markę nie robi się Shadow Dropa, come on. No. on... Patrz, rockstar. <laughs> Ale wiecie co, wcześniej. Tak. Ale taki, taki lament był jakiś czas temu, kiedy EA zrobił Shadow Dropa tych wszystkich remasterów, czy tam jakiś taki gierek, które oni mieli. Tak, tak, nie? tak, tak. Mm -hmm. I, I to też... było w ogóle kilkanaście gier. Tak, tylko że wtedy to byli bardziej tacy mniejsi twórcy, niezależni, którzy też szukali tego momentu, albo yy, no nie wiem, no bardzo się cieszyli z tej premiery i nagle ich gra w każdym momencie, no nie wiem, miałaby szansę gdzieś się pojawić, powiedzmy, tak. na jakiejś tam liście, to jak masz nie wiem, 5 czy 10 tytułów wrzuconych takich od EA, to one automatycznie te 5 czy 10 miejsc zajmują i wszystko jest spychane w Ale no, ja w ogóle nie pamiętam takiego roku, żebyśmy mieli, nie wiem, od początku sierpnia w zasadzie co tydzień, a potem co drugi dzień premiery gry, która jest warta uwagi, bo jest ważna. Nie? A wiecie, że były takie polskie gry, jak na przykład jak Bad Cheese, który no w ogóle tą animację taką Disneya, tego gumowego węża, rubber. A to nie miało się house. nazywać Private eye, eye, eye. Nie, to jest inna gra. To jest gra, która ma też taki styl. Tylko to jest inna gra. A bo jest to jest taki horror. Silent Hill, tak? Taki? No, coś w stylu. Jeszcze w ogóle jest taka gra w ogóle Borka, czyli Mariusza Borkowskiego, czyli wiecie, tego słynnego redaktora naczelnego to jest The secret, Case the of A D. D. Tak. A, no tak. Y, ona wyszła i też no jak się trochę dziwię, że on nie przesunął tej premiery, nie? No bo tak naprawdę mógł to wydać. to jest taka to gra, to jest single death. On to hmm. mógł jeśli on twierdzi, by twierdził na przykład, że Silicon zjadł mi moich <gry> graczy, to ten, bo to jest taka bardzo specyficzna gra. To ja jest wiem. taki passion project, to jest bo on już wcześniej taką zrobił grę. To jest taki... Już jak on to po, no. powiedział, że y, Computer Forensics, czy coś takiego, bo to chodzi tak. o to, że baduje, bada się pliki y, na komputerze, tak? które, które są... Które jakąś zagadkę. Wiesz, koncept jest bardzo ciekawy, no bo to jest no, gra w, w, nad wyraz oryginalna, nie? Tylko to jest kwestia tego, że y, jak nie masz jakiejś większej promocji, tylko taką pocztę pantoflową, no to też nie ma szans, no nie, żeby, żeby ten... Ja, ja wiem, że Jakad pewnie sam, sam y, Borek się nie żalił nie, z tego powodu, ale, ale rozumiem, że, że też powiedzmy, gdyby, gdyby ta gra jakbyś wiralowo zaskoczyła, to i tak nie miałaby szans, żeby się y, jakby y, ukryć przed, przed tą, tą, tą eksplozją, no nie, która, która nastąpiła, no bo ten silksong to... Ja do tej pory będę pamiętał, 4 września. Mm -hmm. Po prostu padły, wszystko padło, wszystko padło. Mm -hmm. Ludzie nie mogli kupić tej gry, inni ludzie nie mogli A ty kupujesz, no, nic to? zrobić. Nie, nie, nie. Jak raz, ja, jest, ale, jest darmo w pasie. Tak, jest no darmo tak. w pasie to po pierwsze, ale ja doszedłem do wniosku, że nadrabiam mój błąd i, i, i gram w Hollow Knight'a. Hmm. Tylko, że ja sobie gram swoim tempem, ale to moje tempo jest takie, że już chyba chyba tam za 20 godzin, ale nie wiem, czy jestem w ogóle w połowie gry. Wiesz polecam w ogóle, yy, Damian, y, popatrz, popatrz sobie na poradnik, bo tam jest bardzo łatwo jest źle pójść. Tam po prostu warto przejrzeć taką jakby właściwą progresję i jak tam chodzić. Bo gra daje Ci tak dużą swobodę, że możesz się po prostu wrąbać i wejść do jakiegoś trudnego obszaru, gdzie Aha. nie powinieneś wejść, nie mając jakichś tam różnych ulepszeń. Ja w pewnym momencie po prostu wziąłem i patrzyłem, że iść teraz tu, iść teraz tam, teraz tam i wiecie, dajmy się poko pokonywać te wszystkie, wszystkie no potwory samemu, tylko po prostu to mi bardzo zniszczyło frustrację. Znaczy ja, ja to rozumiem, tylko dla mnie na przykład y, fajniejsze w metroidvaniach jest nie walka z bossami, tylko właśnie eksploracja. Bo ja jestem przyzwyczajony do tego, że w takiej met taki metroidvanii ja 10 razy przejdę przez tą samą y, przez ten sam obszar, nie? Bo hmm. Za pierwszym razem, no bo go odkryję. Za drugim razem, bo się gdzieś wrócę. Za trzecim razem, bo się zgubię. Do za rzeczy panowie. Razem, do brzegu. Bo półnus, już ma te. Tak, Północ tak, 20. Tak, <głos> tak o, Przepraszam, bo... że. U Dachmana jest chyba nie. w pół do 11. Do 12. Nie, nie. Rafał tak? ma rację. Nie, nie, nie. nie. Prze, A u ciebie jaka godzina? Pierwsza dwadzieścia. Kończymy, kończymy Dying Light. No, bo polecamy. to są pierwsze wrażenia. Bardzo. To jest, I pierwsze wrażenia są pozytywne. I mnie no jak chcecie, Szybczytko to jest odważamy. bo to jest... To, to ja chciałem tylko szybko polecić taki serial Task, Ja też. się nazywa Grupa no dobra, to Zadaniowa na, na HBO Max, tam gra Mark Ruffalo, między innymi taki, wiecie, początek jest taki trochę powolny, to jest pierwszego odcinka, klasyczny. ale potem jak się rozkręca, to już się pan robi grubo, więc jakby nie chcę nic spoilować. Ale powiedz, A drugi... czemu to jest fajne, bo czemu... Mark Ruffalo no, gra agenta FBI, który tak. był księdzem. I tak, był... pastorem byłem. No. No. Nie, był normalnym księdzem. No Gdy on zrzucił sutannę i poszedł do FBI, co ciekawe. I to poznajemy właśnie przez te tego trzy tego jeszcze nie grali. No a nie, bardzo a. fajna historia, naprawdę. Dwutorowo, tak. dwuwątkowo prowadzona, w sensie Ekipa młodych kolesi przeprowadza napady, wiecie, w miasteczku na jakieś domy specyficzne, gangoli, a FBI się o tym dowiaduje, próbuje ich wytropić, więc oglądamy to z perspektywy kolesi, głównego bohatera, który tam organizuje te napady, no i Marka Raffalo jego zespołu Task Force, tak? Czyli zespół, no, jak, jak, jak się, tu masz? Grupa zadania no, o się o to umiesz? Grupa zadaniowa mi a, I mhm. naprawdę super seria, bo to jest ekipa od Murray East of East Town. Był tak, taki Tak, ja mi by się no. bardzo podobał. I to widać po prostu, jest taki sam jakby Snowberner, Jest się... gęsty bardzo klimat, no. Może no. trochę za bardzo tam trochę humanizują Troszkę i jakby tak. nie wiem, tych, tych, tych, tych złoli, nie? Ale jednak, no właśnie fajnie to obejrzeć z dwóch stron jakby. No tak, albo jakoś tak. Mocna chcecie. rzecz. No, a druga rzecz fajna to jest Black Rabbit o, tak, na, na Netflixie to. oczywiście, gdzie w ogóle gra Jude Law i Jason Bateman o, tak. i Jason Bateman to jest taki brat po prostu, brat marnotrawny, który wraca, wraca po prostu do no, no do nie, i... zgadnę, nie zgadnę, nie był szefem kuchni w jakiejś super nie, restauracji. Nie, nie, ale blisko, bo restauracja Black, Black Rabbit to jest knajpa, jest tam są takie trochę motywy restauracyjne i ten właśnie Judlo prowadzi, ten brat, który gra Jude prowadzi restaurację, tak. A tak, a ten brat w ogóle musiał porzucić tą, tą restaurację jakby, on w ogóle wpadł na to, żeby ją założyć, jakby miały udziały w niej, ale przez to, że coś tam, ogól, on ogólnie był takim po prostu no... Deadbeatem. Człowiekiem, który po prostu a czy się taki ciągle DD? się pakuje w kłopoty. Nie, Pamiętacie jest... ten serial o tym takim bracie, co się działo w Miami, kojarzycie? Taki był serial, zapomniał jak się nazywał, Brotherhood czy nie Brotherhood? Nie pamiętam. Kurde, no nieważne. Miami Vice? Nie, <laughs> Miami Vice, Ale nie, nie wiem, dobre, simple, dobre. jak się nie przypomniała Black Rabbit trochę o Zarka. Z Batman. Tak, jak się nie oglądałem, oglądałem pierwszy sezon, Zarka. Trochę w tym stylu się rozkręca. Trochę tak, bo tam jest Jason mm -hmm. Bateman, no nie. No nawet te takie są tak. same ikony na początku serialu, co się wydarzy. W każdym Może sposób. ten sam uniwersum jest, a później się każdy plat twist. W każdym razie fajny serial fajnie się rozkręca ten, ten, ten, ten, ten mocny. Black Też Jest gęsty. No, mocny. Tam są dobre tematy poruszane. No, no. no. Świetnie się tak. ogląda Judelowa i, i, no, i Batemana, oczywiście, który zapuścił włosy no. specjalnie do tego no. <laughs> serialu. Wygląda jak taki menel, w ogóle ja, ja niedawno oglądałem ten serial, ten taki film na, się dzieje na, na lotnisku z nim, gdzie on też Carry grał on. z Wola. Carry On chyba, tak. Złe to było. A tak, tak, tak, no to no. był... Tak, to ktoś to określi, że to jest szklana pułapka naszych było. czasów. Tak. No, no nie było dobry. I tam też ten Egerton? Ten, ten tak, ten, ten, jak on, on ten młody. No. Tak. Smoke to też był taki serial bardzo dziwny. Nie wytrzymałem pięć odcinków. Ja obejrzałem go do końca, ale naprawdę nie, nie warto. No. <laughs> Dobrze zrobiłeś, przestać go oglądać. Słuchaj, no zaraz Slow Horses schodzi, jak rozmawiamy chyba weszło w środę, czyli dzisiaj nowy sezon, więc ja jestem już w ogóle biegnę zaraz. Ale co, co, co, co chwilę jest to nowy mówiłem, sezon, trzy mał... sezony w ogóle w ciągu roku. Nie Masakra te jest, te Morning Show nowy wszedł, nie, bo oni kręcą w ogóle chyba dwa czy trzy sezony. Dwa sezony są Horses od razu są kręcone. Więc jak kończy się sezon, widzimy trailer, co będzie w następnym sezonie nie to jest super. Słuchajcie, 1670. Też, no. Chciałem powiedzieć, że moim zdaniem on już nie, nie unosi, jakby nie uniósł tego... A nie podoba się w ogóle? Znaczy nie, nie, że w ogóle. Tam są niektóre żarty takie tak, cenne. Ale, no. ale to zawsze, ale zawsze to było, i to było wcześniej też, że, że to jest taki serial, mhm. który ma momenty. I jeśli tak. tylko te momenty pamiętasz. To to są fajne, bo one są memiczne. No, dla My mnie są, to, wiesz, swój chłop. Znaczy, mój chłop, ale tak, swój chłop, bo tak się tak, mówi, czy coś takiego. To jest tak, tak, klasyk, nie? Ale wiesz, ale, ale wiesz, o, o, o, o, o wincie inclusive. Kebaba, tak? <laughs> All inclusive. E, ostatnio, nie wiem, bo, bo tak zapomniałem że Oglądasz po prostu taką pulpę i zapominasz po tym, co, co widziałeś. Mi się wydaje, że w, tak. w jedynie było więcej takich tekstów, i także tak, Jedynka była taka bardzo, jak to powiedzieć? Ona była też odświeżająca, od odżywcza, Chyba... jak to powiedzieć. Było coś mm -hmm. nowego, nie? Że potrafimy się śmiać siebie z Polaków e, podane przez... Te... Jedynka to był taki, teraz tak. to, to, to, to był taki zbiór skeczy, nie ze sobą. No tak. A tutaj próbowali coś zrobić więcej, ale niekoniecznie to ląduje, bo nagle wprowadzili jakieś kurcze stawki, jakieś dziwne dylematy moralne, jakieś Ale to profesje. się fajnie ogląda dalej, tak szczerze. No, no. Niektórych... Bo oni chcą przemycać, hmm. wiesz, politykę chcą przemycać. Nawet, nawet, ale, nawet nie słysza... chodzi jest... No, no. Nie, ale chodzi o to, że. Y, znaczy, podobno słyszałem, że y, ta popularność tego pierwszego sezonu i to ciśnienie na drugi spowodowało to, że już podobno nakręcili trzeci, i Kręcą nie, trzeci w postprodukcji. Mm -hmm. Tak. Wiem, może będzie jest... lepszy, może jakieś wnioski ciągną. Po prostu, moim zdaniem jedynka była lepsza. Po prostu jakby klotwa drugiego albumu. Nie do końca to uciągnęli, unieśli. Jest Słuchaj, dużo. Słuchaj, do, do, do Kotleta można sobie puścić. Jeśli dużo większy budżet, to na pewno. O, no, tak. Y, tak. Ja jeszcze serial, też tak polecam w ogóle serial Platonic. No, Fantastyczny, jest. jest cudowny. Drugi sezon no, jest lepszy, Nie znam no, nic To kom, stary, kom, to jest kom, na, to na jest? Naplu. Tam gra Robsberg Rose i Seth Tak, Seth, Świetna obsada. Tak, Seth Świetna obsada. Oni grają parę przyjaciół. Z... Platonik. tak. Parę przyjaciół. Tak. Para przyjaciół ze studiów, którzy po latach, kiedy ona ma już rodzinę, męża, dzieci znowu się spotykają w knajpie gdzieś i zaczynają się kumplować. I on jest zupełnie o takim obibokiem, wiesz, 50-letnim kolesiem, piwowarem. 40 system. jest parletnim, no ale... Co to... ty, no, ponad 50 już ma, no. jak Drozdu, pewien? no, jak Bartek, no, identyczny, jak mojanka zauważyła, <śmiech> więc pozdrawiamy Drozdu. <śmiech> ale drozda <śmiech> chyba jeszcze 50 nie przekraczył. No prawie. Eee, ale tak samo się ubiera, jak Seth w tym serialu, więc to jest Drozdu po prostu, jak go widzę, to widzę Drozda nie? na naszych imprezach. Ale ten, zmierzam tego, to jest ten, dru ten drugi sezon, jest jeszcze lepszy moim zdaniem niż pierwszy. On się rozkręca powoli, ale potem jest super, nie? O, a więc to z ja jeszcze by, może bym polecił, nie, nie mogę polecić, obejrzałem najnowsze Mission Impossible Final Reckoning i powiem wam, że nic gorszego nie widziałem już dawno, co mnie strasznie zmartwiło, bo to było pożegnanie z serią ten film ostatni, prawda? E, trzy godziny. Za długo chyba gotowali za długo gotowali Ta. tego indyka. I ja tylko sobie bajopa. Ten bohater platonik jest, lat, ma, jest po czterdziestce. Nie ale Setrojen jest stary. na no, Nie mówię? no jako, Ja wiem jako, jako aktor tak, ale ja mówię no. o aktorze, kogo on gra. Jasne, no grę. i gra on po 40, Tak, tak, tak. tak Sprawdzimy zaraz ile lat ma 52. Waga? trzy no, człowieczki. Set Setrojen no, jest także... młodszy ode mnie. No widzisz, nie wstyd teraz za... Za wyglądam Sia, fake newsów. dla mnie zawsze myślę, no, że jest kłóci się starczy. ze mną i kurde. Ale ja też myślałem, że jest starszy. No, jak odbieram nagrody teraz na EMI, to wygląda tak na 50, no Kama. Nie wygląda. No, wygląda, nie wygląda dla wygląda. mnie nie wygląda. Wygląda jak ty, no. No, Fakt, że, no dzięki, 60%. ja mam 44 lata, więc wiesz. Set teraz jest młodszy, kurde, Mi się ode się wydaje, że jakbyś set drogen się ogolił i Brodus zgolił no, i... Bo głowę, trochę żyweczny wygląda, jak. Poza, tym, tak, poza myślę, tym on też y, schudł, bo on w ogóle był grubszy i te, waga zawsze dodaje ci lat, nie? Okej. Po prostu. Tak uważam. Ale to wiecie, ja kadł, u, u, lubiłem te filmy y, z nim, które, które się chyba to było trochę słowo zdarzały. To Na przykład The Interview bardzo lubię. Aha. To jest tutaj pani prezydent i nim, tak? Nie, to jest. Nie to jest z tego, nie jechali tak, u tak. To jest to, stary okay, film. To okay, jest 2014, ale Knocked Up, kl klasyk. Och tak. Nie widzieliście knocked oglądałem, Up? To, oglądałem to, bardzo to dobrze tak, bardzo tak, dobry. Tak, tak, ja tak. mam w ogóle sentyment do no. starożynia, lubię go bardzo. A słuchajcie, nie oglądajcie nie. No Buddy 2, to mogę jeszcze was No na w podcaście u ciebie. Słabe, słabe no. bardzo. Nie warto. Szkoda. Tak. Ale wchodzi nowy Wgląda serial. Na przecież... Słuchajcie, nowy serial Vince'a Vince Gilligan'a wchodzi teraz na A a. tak Pluribus czy coś, tak? Z tą, z tą dziewczyną, co grała w Better Call Saul, tą prawniczkę boże tak, jak... tak, czekam na niego. Nie pamiętam, przepraszam, jak się nazywa. Enigmatycznie. No na blondynkę. Tak, Tak, tak, tak, tak. Mhm. Sporo tego jest. To jest taki wysyp seriali gier, że ja nie wiem, co. a i książki fajne w co? ogóle. Ja wam zazdroszę mnie, bo ja kurde, ja przez to, że ja gram gorzej od was w gry, to no. mi dwa razy więcej zajmuje. czasów. <grym> o, na Easy. Muszę, I... muszę ci no właśnie, czasami tak sobie myślę. Serio, gra, ja serio gra na Easy, będzie szybciej. No ja tak robię czasami, jak trzeba. Nie ma w tym nic, wiesz. W Kronosach chciałem mieć Easy. Aha, aha. Ale widzisz, to już tak się zawziąłeś się i... i nie będzie. No dokładnie. I masz satysfakcję. A, książeczki fajne, bo ten, wysłałem dzisiaj Simplexowi, to może na poza anteniu wyślej Tobie Damian Deusexa, fajną książkę, a słuchaczom polecam. Ja chyba w ogóle miałem kupioną Black Light, ja w ogóle kupioną na Amazonie, tak mi się wydaje. Bo to jest nie do kupienia dzisiaj. Już nie? Wiesz co, to jest książka, która łączy wydarzenia z Human Revolution, z Mankind Divided, co tam się działo między tymi, bo tam w sumie nie wiemy, co się działo z Jensenem i jest bardzo fajna, tylko nie do kupienia. Wiesz co? Nie, no można kupić na Kindle za, za 7 dolarów. Ale to zobacz, że jak chciałem kupić, to napisało, że not available no nie, no, in the country. To może dlatego, że ja ją kupiłem. A -a, ale nie. nie, ja właśnie wszedłem na Amazona, nie? Czekajcie, ja zaraz sprawdzę, czy da się kupić. A ja, a ja znowu pochwalę się, no. że kolega Przemski, słuchacz, ale znacie, go na, na, na imprezach różnych, różnych no. się pojawia, to też wysłał mi, jakąś chyba robił, nie wiem, czyszczenie biblioteki. No. Wysłał mi komplet y, magazynów, polskie pisma migowe, tak, wow. tak, Jakieś tam. No, dekady temu były wydawane przez PPA takie gazetki, ale między innymi książkę y, Counterfeit Worlds. Counterfeit, Jak się mówi? Counterfeit? Takie Counterfeit? podrabiane Counterfeit, Counterfeit Worlds. Philip K. Dick on film Briana Aha. J. Roba, i to jest y, książka o o tych światach, no nie, właśnie, no między innymi o, o, o, o Total Recall, o, o no wszystkich no, filmach, które super, były na podstawie super. prozy, prozy Dika i to jest kapitalne, i, albo zapomniana królowa maszyn Adama Zalepy i tak mówię, kurde, jaka to jest królowa maszyn zapomniana, ale ja patrzę, Amiga, no jakby, kto zapomniał no, Amidzę? No właśnie. No, więc... Skandal. No, więc to taka lektura, Jeszcze jak skończę te inne książki. książki. No. Chciałem mhm. powiedzieć, że tak. Deus Ex ma dwie książki. Ten autor... On parę tak? James Wallon napisał dwie książki. First Light czy Black Light? I Carus Effect, no to jest jedna książka. No I jej chyba faktycznie nie można kupić. Ja się ją Jest ją problem. A ta druga, Black Light, ona jest do kupienia na Amazonie za 7 dolarów. Także jakby w sensie wersja Kindlowa. Dobra, słuchajcie, ja w ogóle chcę jak spać. do kina na Code Stealing. Czekam, na, chciałbym pójść na kod Stealing, chciałbym pójść na... Coś jeszcze teraz wychodzi. A, no, nie już zapomniałem. Coś dużego Ale... miało być też. No, mhm. cholera. O wiem, The Long Walk. No. O tak, idziemy, no. O, Koniec, no. no, no. Idziemy na, idziemy na wielki Long Walk. Marsz. Długi tak, Wielki Marsz, do, na Wielki Marsz. Pan King. To, no, dobry film. Ale przenieśli premierę Running Man z listopada na maj. to mnie zmartwiło. Tak jak Mortal Kombat zresztą, dwójkę. A też, kurde, czekam. No. Może być no, fajne. Mortal Kombat to faktycznie, bo tam Karl Urban jest, no. więc y, to tak podwójnie człowiek czeka. No, no to dobra, co panowie? Idziemy spać. Idziemy byłem. spać. Był no, To ja, ja się zagapiłem, bo wiecie, jak patrzyłem na zegarek wcześniej, to to było po Dziesiąt, dziesiątej, no. więc jeszcze to mówię, no, to jest jeszcze czas, bo ja tutaj ten. A tu już Ale jest po prostu. To było wiadomo, byśmy jeszcze mogli drugie tyle gadać, nie? Wszystko dla słuchaczy fandy. Mhm. Oczywiście. No to słuchajcie, jakieś takie słowo takie. hashtag na koniec, że jak ktoś wysłał do tego momentu, żeby wypisał w komentarzu Tylko myślałem, że mam Jakie powiedzieć wymyślenie? moje słowo. Hashtag już. Hashtag Polish Our prices. Nie, hashtag UTBC, wiesz. Hashtag Polish Our prices. No, nie wiem. Bo... Y, co możemy? Jakie słowo? Coś. O, de, de, z Deus Exem. Y, I Deus didn't Ex. ask for this. I didn't ask for this. Ale ja tu chcę. Ja to, zbyt to kel... musi być albo po polsku, albo łatwo do napisania. Żeby nie A, było A co jest do wygrania? Deus ex machina. Nie, nie, to jest taka zabawa, Wiele. że a, na koniec y, po prostu jak ktoś przysła do końca i wpisze hashtag słowo tak, tego, tak, tak, tak, to, tak, to potwierdza, że jest takim takim ultra Deus, ex machina. Dobra. Deus ex machina. Deus ex machina. Tak, hashtag Deus ex machina. Panowie. <laughs> Serdecznie dziękuję za, za bardzo fajną rozmowę, dynamiczną. Jak, jak zawsze. Dzięki, eee, no, super. Poruszyliśmy mnóstwo tematów i, i było bardzo fajnie. I dziękuję za te polecajki serialowe. Eee, że po, po, dziękuję, że powiększyliście moją kubkę wstydu do jakichś takich, przynajmniej <głosy> <głosy> kilka tygodni oglądania. Przepraszam, tylko nie oglądajcie Karate Kid Legendy, bo obejrzałem to. No nie, nie, nie. Ostatnią no. scenę. Ale, ale już nie, już nie idźmy. <głosy> Ostatnia de rekomendacja i idziemy. Tak, jest. tak, tak, tak. A co można rekomendować, to Stary Gracz Podcast, IM Quadrat Podcast i eee. Tak jest. Tak. Nasze, nasze małe, fajne uniwersum. uniwersum. Dziękuję chłopaki. No i co? Słyszymy się Dzięki. za tydzień. Do pa, pa. Cześć, cześć.